Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 maja, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis trójki. Bez porozumienia w Centrum Zdrowia Dziecka od wczoraj strajkują tam pielęgniarki. We wtorek kolejne rozmowy Fransa Timmermansa z Beatą Szydło chodzi o kryzys konstytucyjny w Polsce. Jeszcze dziś możliwe zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o podłożenie bomby w autobusie to 22-letni student. Kolejny dzień strajku pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka w warszawskim Międzylesiu bez porozumienia. Druga tura negocjacji toczyła się od rana, ale bez efektu. Siostry odeszły od łóżek małych pacjentów wczoraj. Domagają się obiecanych 400 zł podwyżek, a także zwiększenia liczby etatów. Od rana na miejscu sytuację obserwuje Ksenia Maćczak. Czy wiadomo dlaczego do tego porozumienia nie doszło? No, tego dokładnie nie wiadomo, bo komunikat po tej drugiej turze negocjacji był bardzo krótki. Rozmowy, które rozpoczęły się o dziewiątej nie przyniosły zakończenia protestu, o czym poinformowała szefowa Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Magdalena Nasiłowska. Nie osiągnęliśmy żadnego porozumienia. Czekamy w tej chwili na propozycje, bo państwo się zastanawiają, dyrekcja się zastanawiają i tyle mogę powiedzieć na, na tą chwilę. Rzeczniczka Resortu Zdrowia poinformowała jednak, że ponieważ wczoraj pielęgniarki nie zgodziły się na 60-złotowe podwyżki, dziś Dyrekcja Centrum Zdrowia miała zaproponować kolejną podwyżkę i system premiowy dla strajkujących. Ale skoro nie doszło do ugody, z pewnością zespół negocjacyjny na kolejną propozycję dyrekcji się nie zgodził. Tymczasem ze szpitala wyjeżdża coraz więcej małych pacjentów. Ci w stanie dobrym są po prostu wypisywani, inni przewożeni do pobliskich placówek. Bez większych problemów działa za to przychodnia, choć tylko w zakresie kompetencji lekarza. Jest kłopot z rejestracją, pobieraniem krwi, wypełnianiem danych o czym informują sami rodzice. Musieliśmy sami wypełniać pewne rzeczy, pomagać lekarzowi w wypełnianiu formularzy, ustalać terminy. Trochę to odczuliśmy. Rodzice rozumieją jednak powagę sytuacji i dostrzegają braki kadrowe w centrum, dlatego w wielu przypadkach strajkujące pielęgniarki nawet popierają. To była Ksenia Maciek. Dodajmy jeszcze tylko, że w Centrum Zdrowia Dziecka tak poważnego strajku nie było od 30 lat. Pod apelem do dyrekcji placówki o zatrudnienie dodatkowych pielęgniarek podpisało się już ponad 90 rodziców. Już wiadomo, kiedy odbędą się kolejne negocjacje w sprawie kryzysu konstytucyjnego w Polsce. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ma rozmawiać z szefową polskiego rządu we wtorek przez telefon. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, Franz Timmermans poinformował o tym w Brukseli na posiedzeniu komisji. Szczegóły w korespondencji Beaty Płomeckiej. Wiceprzewodniczący zrelacjonował komisarzom wizytę w Warszawie, miał też powiedzieć, że dialog z polskim rządem jest nadal prowadzony, choć nie ma wielkich postępów. Rozmawiamy, ale nie stawiamy ultimatum, miał też powiedzieć wiceszef komisji. Na razie nie będzie więc publikacji opinii, którą Bruksela przygotowała na temat stanu praworządności w Polsce. Dziś na posiedzeniu komisarzy zgodnie z oczekiwaniami dyskusji o Polsce nie było. Teraz mają się toczyć konsultacje eksperckie, a kolejny planowany etap w kontaktach Brukseli z Warszawą to wtorek i rozmowy. Mowa telefoniczna polskiej premier z wiceszefem komisji. Natomiast w środę jest cotygodniowe posiedzenie komisarzy i mają oni powrócić do dyskusji o Polsce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mężczyzna podejrzany o podłożenie bomby w autobusie miejskim we Wrocławiu został przewieziony do tamtejszej prokuratury. 22-letniego studenta policjanci zatrzymali wczoraj na terenie województwa lubuskiego, gdzie mieszka jego rodzina. Był kompletnie zaskoczony. Jak informuje zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek, mężczyzna jeszcze Dziś usłyszy zarzuty. Śledczy liczą też na to, że złoży wyjaśnienia. Wszelkie pytania dotyczące sposobu zachowania sprawcy, motywów jego działania, intencji, czy działał sam. Rozumiem, że w ramach tych wyjaśnień zadane zostaną te pytania, być może uzyskane zostaną odpowiedzi. Na razie wiadomo, że 22-latek to student jeden, jednej z wrocławskich uczelni nie był do tej pory karany. Komendant główny policji powiedział tylko, że mężczyzna dobrze zaplanował to, co chciał zrobić. W ubiegły czwartek podejrzany zostawił ładunek wybuchowy w jednym z wrocławskich autobusów. Kierowca wyniósł go na przystanek, gdzie paczka eksplodowała, niegroźnie raniąc starszą kobietę. Półtora roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginął dziesięcioletni rowerzysta to wyrok dla kierowcy, który dwa lata temu w Siemianach ścigał się z kolegą na wąskiej drodze. Dwudziestoletni Mariusz B. jechał chwilami z prędkością prawie 130 km na godzinę, dlatego zbyt późno zauważył jadącego rowerem chłopca. Wyrok uzasadniał sędzia Tomasz Rybiński. Powód naruszenia tych zasad był więcej niż błahy. Obskarżony zapragnął pościgać się z kolegą, ale na miejsce do wyścigu wybrał nawet nieustronne, bezpieczne miejsce, a wąską, uczęszczoną drogę. Poruszał się i tak dwukrotnie szybciej niż powinien. Nie zważając na obecność małoletniego na drodze jechał dalej zbyt szybko. Mariusz Bema spędzić w więzieniu półtora roku dostał też zakaz kierowania pojazdami przez pięć lat. Dziadek chłopca, który zginął w tym wypadku jest rozczarowany wyrokiem. Za mała kara. Po moim rozumie, to ja bym tak się zażyczył te 10-8 lat. Taki bandyta nie zabił wnuczka. I przykro mi jest, naprawdę, nie ma sprawiedliwości. Wszystko wskazuje na to, że od wyroku odwołają się obie strony procesu. To był serwis trójki. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Artro Block Forte. Artro Forte. Na prawidłowe funkcjonowanie stawów. W całym kraju ma być pogodnie, ale będzie się też chmurzyć. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze, nawet z gradem. Padać nie będzie tylko na Wybrzeżu Gdańskim i w centrum. Na zachodzie dziś do 26 stopni, w centrum 24, nad Zatoką Gdańską tylko 19. Sponsorem programu jest producent suplementu diety ArtroBlock Forte. Artro Forte. Na prawidłowe funkcjonowanie stawów. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Blues z kapustą. Taki tytuł nosi książka naszego znakomitego redakcyjnego kolegi i wielkiego konesera Blusa. Skoro blues, to Państwo się domyślają, że Jan Chojnacki. Skąd w tytule kapusta być może wyjaśni się podczas naszego spotkania. Porozmawiamy nie tylko o muzyce, ale ta też się pojawi. Zagrają Irek Dudek, Wojciech Waglewski i... Sza to już niespodzianka dla Państwa. Bracia i siostry. Blues z kapustą, czyli spotkanie z Janem Chojnackim. Na antenie Trójki w czwartek, w sam.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 Trzeba je od życia wygrać. Zobacz, jak wygląda życie bez trosk. Ekstrapensja to 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Graj w punktach lotto i wygraj ekstrapensję. W ramach Instytutu Zdrowych Nóg zapytaliśmy o przewlekłą niewydolność żelną. Stosowałam różne leki, ale problem się nasila. Na moje żylaki i ból nóg prawie nic nie pomaga.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 w to się nie wcisnę. Gdzie znajdę coś większego? Only new. Tylko w new oferta, w której się zmieścisz. 13 giga oraz rozmowy, smsy i mmsy bez limitu. Do wszystkich za max 39 zł miesięcznie. W usłudze jeden na wszystko. A jak nie używasz, nie płacisz. Kup na newmobile.pl Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam państwa, dzień dobry. 8 minut po południu. Polscy biskupi od lat zabiegają o to, by religia była przedmiotem maturalnym. Biskup Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, powiedział w Radiu Szczecin, jak Bóg pozwoli, to w 2021 roku mogłaby już być matura z religii. Skąd ten rok? Jak tłumaczy ksiądz biskup, wynika to z cyklu edukacyjnego, który mógłby rozpocząć się w przyszłym roku. A jak wiadomo, 4 lata. Wszystko wskazuje na to, że rząd skłonny jest poprzeć ten pomysł. Minister edukacji Anna Zalewska uważa, że to taki sam przedmiot jak inne. Mnóstwo osób zdaje na uczelnie teologiczne. Każdy ma prawo wybrać przedmiot nieobowiązkowy, aby startując na uczelnie, pochwalić się nim. Co ciekawe, już dwa lata temu, za czasów rządów POPSL pomysł był bliski realizacji. Ówczesna minister, pani Katarzyna Hall, dopuszczała takie rozwiązanie. Dziś politycy argumentują że jeśli można zdawać maturę z tak egzotycznych przedmiotów, jak na przykład historia tańca, to dlaczego nie miałoby być matury z religii? Dziś pytanie, religia na maturze, czy tak, czy nie? Już teraz czekam na Państwa telefony, na Państwa komentarze. A moim gościem jest pan Marcin Przeciszewski, Katolicka Agencja Informacyjna, redaktor naczelny. Witam pana, panie redaktorze, kłaniam się. Witam Pana, witam wszystkich Państwa Trwają jak wiemy rozmowy pomiędzy rządem a episkopatem, no między innymi na temat religii jako przedmiotu maturalnego, przedmiotu nieobowiązkowego Episkopat stara się o to od bardzo, bardzo dawna Dlaczego dla biskupów to jest takie ważne? Znaczy, ja bym powiedział, że to nie tyle dla biskupów jest ważne, bo sami biskupi na tym przecież nie skorzystają. Co ważne jest dla pewnej części uczniów, mm -hmm. e, którzy ewidentnie chcieliby mieć taką możliwość zdawania e, matu, także zredniki. Dlaczego? No przecież część młodzieży, wybiera się na kierunki teologiczne jest kilka uczelni katolickich bardzo wysokiej rangi chociażby KUL chociażby Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie chociażby Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego kardynała w Warszawie jest na kilku w, miastach, w kilku miastach wojewódzkich są wydziały teologiczne powróciły przecież mm -hmm. na uniwersytety no teologia e, czy związane z tym inne przedmioty jak katechetyka i tak dalej po prostu stały się elementem normalnej sumy wiedzy o świecie, no żyjemy w wolnym normalnym kraju i cechą każdego europejskiego wolnego, normalnego demokratycznego kraju poza Wyjątkiem tutaj jest Francja, która ma tę swoją tradycyjną laicitę. Wszędzie, w Niemczech, na przykład w Szwajcarii, w Belgii i tak dalej, i tak dalej, w Anglii, matura jest y, także dopuszczalna z religii. To jest wielka część wiedzy o świecie, o kulturze, o, o człowieku także. O ile, także religia, o, ile rzeczywiście, o ile rzeczywiście w większości państw y, Unii Europejskiej religia jest obecna w szkole, A tyle jeśli chodzi o możliwość zdawania religii religii na maturze bywa bywa różnie. Uważa pan zatem, że religia to taki sam przedmiot jak inne. Nie ma zatem powodu, by była pomijana przy maturze, tak? To znaczy, jeżeli religia jest nauczana, jest elementem programu nauczania przecież, odpoczynając od szkoły podstawowej Przez cały cykl nauczania mm -hmm. No to nie ma argumentu Żeby ten przedmiot Który jest nieobowiązkowym przedmiotem Ale jest wiele innych nieobowiązkowych przedmiotów Który można, można wybrać Zdawać tak. na naturze No jeżeli tak się dzieje No to trzeba użyć niestety tego słowa Że ludzie związani z tym przedmiotem Czy chcący go zdawać Są po prostu dyskryminowani Nie możemy dopuścić, żeby w wolnym kraju Jakaś część uczniów tak. była ale przeciwnicy podkreślają, czy też krytycy tego pomysłu, tego zamysłu, że lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie religioznawstwa, nie religii. Nielogiczniejszy to pomysł? Yy, nie jest to logiczniejszy pomysł, yy, dlatego że czym innym zupełnie jest religioznawstwo, a czym innym jest religia. Religioznawstwo jest nauczaniem o wszystkich istnie istniejących religiach bez... Że tak powiem, wyróżniania żadnej z nich, czyli o buddyzmie, o islamie, o taoizmie i tak dalej. I to tak, prawda, dalej. myślę, że zgłaszający. O, o kultach pogańskich oczywiście. Również Natomiast Zgłaszający ten pomysł, Polska kultura, mają tego i świadomość. kultura europejska, przepraszam. Że Bardzo proszę. Jest zbudowana na chrześcijaństwie, więc to chrześcijaństwo powinno mieć tutaj, no, szczególnie e, być poważane jako fundament naszej kultury. Po prostu islam, przepraszam, nie jest, e, czy buddyzm, element polskiej czy europejskiej kultury chrześcijaństwo jest. Ale jak rozumiem w tym zamyśle wskazanie na to religioznawstwo w tym zamyśle jest pewna metoda bo jak sądzę kryty tego, te, krytycy tego pomysłu odbierają religii prawo do miana nauki do miana dziedziny wiedzy nie odbierają tego prawa właśnie religioznawstwu. Nie no, religia jest czymś, jest czymś więcej niż nauką, ale jest także nauką, bo opiera się o pewną metodologię naukową. A poza tym jeszcze trzeba zwrócić na jeden wymiar. Religioznawstwo jest tylko pewną sumą wiedzy, mocno zrelacjowizowanej. Natomiast nauczanie religii katolickiej zawiera w sobie jej bardzo ważny rozdział, jest nauczanie moralne Kościoła. Być może... to przekazywanie nauczania moralnego mm -hmm. jest czymś niezmiernie ważnym w procesie wychowawczym. No Jeżeli to usuniemy z programów edukacyjnych, no to po prostu osłabiamy, że tak powiem, wartość i cały przekaz właśnie wychowawczy. Bo wychowanie jest nie tylko kształceniem umysłu, jest także kształceniem woli i przygotowywaniem człowieka do dokonywania odpowiednich wyborów, zgodnie z dobrze uformowanym sumieniem. No, jeżeli to wycofamy z wycofania, z, z procesu wychowania, no to będziemy kształcić ludzi jakoś w cudzysłowie upośledzonych, nieprzygotowanych na życie do życia we wspólnocie, jaką społeczność. Wielu Polaków, jak sądzę, będzie miało jednak wątpliwości. Może niektórzy odczytają ten pomysł jako rodzaj Takiej ekspansji kościoła, jako przykład mieszania się kościoła do świeckiego państwa, nie sądzi Pan, że ten zamysł może również kościołowi zaszkodzić? Znaczy, cokolwiek kościół robi, na przykład jak otwiera, nie wiem, ośrodek charytatywny. Yy, który ma określoną tam konotację, też ideową, można powiedzieć. jest, Zawsze padają zarzuty, że Kościół niepotrzebnie uczestniczy w płaszczyźnie życia publicznego i niejako próbuje ją zawłaszczyć. To, to są pewne stereotypy, które odziedziczyliśmy po poprzednim systemie. No, systemie no systemu, nie, no nie bo ja myślę, że. Przez, wzmacniany przez współczesną lewicę europejską. Mhm. Natomiast trzeba powiedzieć, że to nie co innego. Kościół, jak każda w Wspólne to i społeczne, ma prawo być obecny w przestrzeni życia publicznego. I to, że wspólnota z natury misyjna, czyli Kościół katolicki, jest obecny nie, nie tylko w zakrystji czy w zaciszu domowym, ale także w przestrzeni życia publicznego, jest to elementarne. Prawo demokracji i pluralizmu. Z całym szacunkiem dla Pańskiego przykładu wydaje mi się jednak troszkę nietrafiony, bo jak sądzę, niewiele osób, a być może nawet nikt nie będzie miał wątpliwości co do ośrodka, który otwiera Kościół, zwłaszcza jeśli otwiera za pieniądze swoje, za pieniądze zgromadzone wśród wiernych, a na pewno będą wątpliwości wielu osób w przypadku dotacji ze Skarbu Państwa, na przykład na świątyni. Dlaczego wątpliwości? No przepraszam, jakimi pieniędzmi dysponuje Skarb Państwa? To nie są pieniądze Państwa to są pieniądze, którymi rozporządza państwo, a to są pieniądze nasze. my wszyscy jako podatnicy na te pieniądze, którymi dysponuje państwa się składamy. Ale również Więc jeżeli ale z naszych również... pieniędzy, mm -hmm. które płacą podatnicy w większości będący katolikami można by finansować ośrodek charytatywny całkowicie laicki, a nie można by katolickiego należącego mm -hmm. prowadzącego przez takie czy inne zgromadzenie Zakonnych, byłaby to po prostu dyskryminacja ludzi wierzących. No ale ten argument często pada, jak pan wie, wśród tych składających się są również ateiści albo tacy, którzy wręcz kościołowi w Polsce życzą po prostu źle. No ale I jeżeli chcą my jako podatnicy, katolicy wspomagamy z naszych pieniędzy ośrodki, no załóżmy, no powadzenie przez ludzi o odmiennych poglądach, to to nic dziwnego, że z podatków ludzi o odmiennych poglądach także można wspomagać to, co służy dobru wspólnemu, a co jest powodowane przez kościół katolicki. To są po prostu jasne zasady wolnego, demokratycznego państwa. I tak jest wszędzie w Europie, że pieniądze publiczne także mogą służyć na cele dotyczące kultury kwiatywami społecznymi czy społeczno-habitacyjnymi mm -hmm. katolickimi. Natomiast w Polsce wciąż jesteśmy uwikłani, mimo że to już 20 sześć lat to od czasu upadku komunizmów. Te potworne komunistyczne, później postkomunistyczno-lewicowo-liberalne stereotypy myślenia. Po prostu je trzeba przezwyciężać. No. Kilka miesięcy temu dziennikarze, politycy nieoficjalnie komentowali, że matura z religii to jest taka cena, którą rząd zapłaci za odstąpienie od pomysłu zaostrzania ustawy antyaborcyjnej. Pewnie by dotarły do pana tego typu spekulacje kom Komentarze. Tak, ale to są jakieś spekulacje, jest naprawdę uprawniona to obserwacja zakończenie tej tak. rozmowy. Rolą państwa jest szanowanie praw człowieka także praw ludzi wierzących. Jeżeli ludzie wierzący chcą zdawać na maturze między innymi religię, to wolą państwa jest po prostu poszanowanie tych praw własnych obywateli i na tym polega zdrowa demokracja. I to absolutnie nie ma nic wspólnego z narzucaniem swojej woli przez Kościół, przez związki wydaniowe, przez kogokolwiek. Opowiadamy się za zdrową demokracją. Wrócimy do rozmowy, jeśli Pan pozwoli. Bardzo dziękuję. Raz jeszcze, przed godziną 13, Marcin Przeciszewski, Katolicka Agencja Informacyjna, redaktor naczelny agencji, jest moim gościem 19 minut po południu. Religia na maturze, czy tak, czy nie. Siedem trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl.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 Pan Krystian piszący komentuje, pan redaktor Przeciszewski myli się, religia nie jest elementem programu nauczania, gdyż Ministerstwo Edukacji nie ma żadnego wpływu na dydaktykę, ani program realizowany na lekcjach religii. Nie może wpływać, ani nawet kontrolować prowadzącego. Za wszystko również nominacje nauczającego odpowiadają związki wyznaniowe. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Andrzeju, witam. Halo. Dzień dobry, panie kubu. Chciałem zająć głos w sprawie e, religii na maturze. Mm. Religia na maturze, to tak jak pan powiedział, to chyba nie to, prędzej religioznawstwo. Druga rzecz, kiedyś był podpisany konkordat. Też jest rzeczą bardzo istotną, żeby oddzielić Kościół od państwa. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, e, ten pan powiedział, że pieniądze, które posiada państwo, są wszystkich. Tak, tylko że w tym kraju nie wszyscy są katolikami, nie wszyscy chcą płacić na Kościół katolicki. To też są pieniądze nie tylko i wyłącznie katolickie ludzi, którzy wyznają wiarę katolicką, jak również są ludzie, którzy nie wyznają żadnej wiary. Pan... wszyscy płacimy podatki w tym. Pan Jerzy. Panie Jerzy, witam pana. Halo. Dzień dobry. Jestem Dzień dobry. zdecydowanym przeciwnikiem y, mat, y, matury y, z, re, z religii, bo dla mnie jest trochę niepoważne, aby y, z wiary zdawać maturę. Przed kim? To byłoby to samo, jakbyśmy zrobili y, z bajkoznawstwa maturę. Dziękuję. Pani Magdaleno, witam panią. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że dla mnie buta i pycha polskiego kościoła katolickiego jest po prostu powalająca. Chciałam tylko jeszcze, żeby mógł Pan ewentualnie zadać pytanie osobie, która będzie brała, będzie odpowiadała na pytania dotyczące tej religii na maturze. Mianowicie, czy będzie dotyczyła religii świata, czyli na przykład buddyzmu, nie wiem, hinduizmu, islamu, judaizmu i wszystkich innych religii świata. Dziękuję bardzo. No to chyba wynikało z rozmowy z Panem redaktorem Przeciszewskim. Pani Anno, witam Panią. Halo? Dzień dobry, Pani Anno. Halo, dzień witam, dobry. Witam śmiało. Ja oczywiście też w sprawie religii. Oczywiście religioznawstwo powinno być, jeżeli jest jako przedmiot. Natomiast uważam, że religia, no przesada mogłaby być może w jakimś seminarium jako zawodowy przedmiot. Pani Anna napisała: Mogę wyobrazić sobie maturę z teologii jako obiektywnej, mierzalnej wiedzy, ale na pewno nie z religii. W polskich szkołach nie ma religioznawstwa, jest tylko katecheza, propagowanie jednego konkretnego wyznania. Jak to zmierzyć? Pan Tomasz, panie Tomaszu? Dzień dobry Państwu, dzień dobry, dzień dobry Panu, ja się odniosę, mam trzy wątki, rozumiem, że czas jest cenny, więc powiem jak najkrócej, odnośnie tego Pana redaktora, który się wypowiadał. Pierwszy temat jest, ja jestem samateistą i o ile ja nie mam nic przeciwko budowaniu ośrodków pomocy przed Kościół współfinansowanej przez Państwo, o tyle szczerze nóż mi się w kieszeni otwiera, kiedy budowane są za moje pieniądze Kościoły. To jest wątek pierwszy, żeby było jasne. Wątek drugi, odnośnie samej religii na maturze. No cóż, wie Pan... Mimo, że jestem ateistą, miałem okazję pochodzić trochę na religii i jeżeli słyszę, że jest to nauka, to mnie troszeczkę skręca, ponieważ kiedy zadawałem bardzo szczegółowe pytania, bo mnie to ciekawiło w tamtym czasie. Byłem zazwyczaj wyrzucany w lekcji religii, ponieważ zadawałem zbyt trudne pytania, na które nie było prostych odpowiedzi, a, a... że, to, że temat, więc byłem bardzo trzeci... niewygodny. A trzeci wątek, panie Tomaszu? A trzeci wątek dotyczy samej maturzy na religii. No powiedzmy sobie szczerze, jest to ciąg dalszy indoktrynacji, tak jak religia w szkołach. Kościół czas walczy o pieniądze, bo to o pieniądze chodzi, bo to, aby ludzie chcieli dzieci, aby ludzie wysyłali dzieci do komunii, brali śluby kościelne, aby płacili im za to i jest to kolejny etap indoktrynacji naszego społeczeństwa, bo w szkole powinno być religioznawstwo, które by uczyłoby szacunku do innych kultur, do innych religii i zrozumienia, a nie uczyłoby jednej konkretnej religii, bo to prowadzi do panatyzmu, którego w Polsce dzisiaj za sprawą pewnej tej której tu... nazwę nie brakuje. I tu postawimy kropkę pozdrawiam pana, 25 minut po południu profesor Józef Baniak socjolog religii Lepiej byłoby, gdyby właśnie tak jak jest przynajmniej pozostało a nauczaniem, znaczy szerzeniem wiary, czy umacnianiem jej na jakiejś podstawie wiedzy religijnej zają się Kościół. Natomiast gdyby to miało być tak, jak to się mówi i pisze dzisiaj, to to wymaga radykalnych zmian dydaktycznych, merytorycznych i metodologicznych, żeby uczniowie mogli zdawać maturę nie tylko z religii katolickiej, ale w ogóle z religii. Z badań moich i wielu innych kolegów wynika, że młodzież szkół średnich, a nawet gimnazjalnych domaga się w szkole wiedzy o religii, jako takiej, czyli religia, w tym również o religii katolickiej. Gdyby tak było, kiedy religię traktuje się jako no, rodzaj wiedzy kulturologicznej, religioznawczej, to tak, jak najbardziej, to co w Niemczech jest chociażby. Ale nie tak jak, że no, religia to jest tylko zastępne pojęcie, natomiast prawdziwie jest to katecheza rzymskokatolicka. katolicka Panie Arturze, witamy, halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem podnieść dwie kwestie. Jeżeli chodzi o pierwszą rzecz poruszoną przez pana to, gościa, to, to jest temat religii. Jeżeli religia ma równe prawo jakby być reprezentowana na maturze, to chyba to jest główny argument przemawiający za tym, żeby to były wszystkie religie. Skoro jedna ma prawo być, to moim zdaniem powinny być wszystkie prane pod uwagę. Mm -hmm. e, temat numer dwa to jest e, wspomniał Pan, że religia jakby buduje, kształtuje nas jako obywateli i tak dalej z tym, że osobiście sam przez może nie szczerze, może do ósmego roku życia jeszcze jako tako przez moich może bardziej dziadków byłem wysyłany do kościoła później religia w moim życiu zniknęła, ale powiem szczerze, nie wydaje mi się żebym był gorszym obywatelem albo gorszym reprezentantem, jeżeli chodzi o moją wartość jako człowieka, to powiem szczerze, religia Niewiele tutaj wnosła i budowanie jakby samego wizerunku religii na tym przykładzie to jest raczej błędne. Pan Paweł, panie Pawle, co pan na to? Halo? Dzień dobry. Dzień ja dziękuję, dobry. Że mi się udało zadzwonić pierwszy raz w życiu w ogóle Aha. do trójki, natomiast jeżeli już tak troszkę może zamieszam, jeżeli już religia ma być na maturze, to proponuję, żeby po pierwsze religia była nauczana obowiązkowo i matura również, żeby była w religii obowiązkowa bo może spowoduje to, że ludzie zaczną trochę więcej myśleć i może następne wybory albo której za ileś tam lat przyniosą jakieś konkretne zmiany w sensowniejszym kierunku niż obecnie. Dziękuję ślicznie. Pan Dziękuję. Jan, Pozdrawiam pana. Pani Janie, witam. Halo? Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Ja tak naprawdę przysłuchuję się tej całej dyskusji i myślę, że stoi doktrynacja to troszkę przesada. Tak długo, a jak jest to nieobowiązkowe, właściwie o indoktrynacji ciężko tutaj mówić. No, każdy wymiera to, to jest, że jesteśmy ale ci ludzie być może jeszcze nie, ale koniec końców wolny wybór mają. E, tak samo, tak naprawdę nie do końca rozumiem o co właściwie kluczy tutaj kopie. Jeżeli to jest dobrowolne, to albo ktoś chce i staje, mm -hmm. albo ktoś nie chce i nie zdaje. Tak naprawdę nie widzę tutaj żadnego przymusu, żadnego problemu. Przecież to jest, to jest dla wolnych ludzi. Poza tym znając czukurność młodych ludzi, myślę, że trzy czwarte, czy tam połowa i tak machnie ręką ta, która chce machnąć, nie bardzo da się zmusić. Ja sam przestałem na religię chodzić w w drugiej klasie ogólniaka co nie mi być wierzącym człowiek, co nie przeszkadza mi być wierzącym człowiekiem, ale ta, ta, ta, ta taka u młodych ludzi, ta, ten taki upór to poszukiwania własnej drogi, myślę, że jest bardzo skuteczną barierą przeciw jakiejkolwiek indoktrynacji, też tej religijnej, więc myślę, że tak długo jak to jest dobrowolne, myślę, że nie ma za bardzo o to kruszyć tak naprawdę. Co na to pan Artur? Panie Arturze, tu trójka, halo? Dzień dobry. Cieszę się, że się zadzwoniłem. Ja jestem przeciwny religii. Niedawno się dowiedziałem, że jestem obywatelem drugiego sortu, a właśnie od pana redaktora Gazety Katolickiej się dowiedziałem, że jak nie wierzę, jestem nienormalny czy upośledzony. Panie Kubo, Nie słyszałem, aby coś takiego padło, także. Padło, padło, panie Kubo, coś w tym stylu. A po reszcie, panie Kubo. Kościołowi zawsze zależało, żeby społeczeństwo było jak najmniej wykształcone, lepiej się steruje takim społeczeństwem. W tej chwili religia ma wejść jako nieobowiązkowa, na jakiś czas będzie obowiązkowa. Matematyka się skasuje, fizykę się skasuje. religia będzie rządziła. Takich pomysłów y, oczywiście nie ma, przypomnijmy Tomasz Terlikowski, redaktor naczelny Telewizji Republika. Uważam, że to by była dobra propozycja do tego, że jeżeli w uczy się religii przez kilkanaście lat, a tyle się uczy, na 6 lat podstawówki, 3 lata gimnazjum, 3 lata liceum, czyli 12 lat, to powinien móc zdawać z niej egzamin naturalne, szczególnie, że pewna część tych osób będzie aplikować na przykład do seminariów duchownych albo na wydziały teologiczne. I nie ma powodów, żeby osoba, która zdaje na przykład na historię sztuki, mogła zdawać z historii tańca na egzamin, na przykład. Chociaż nie ma takiego przedmiotu. Maturę, żeby mogła zdawać i automatycznie aplikować na studia przez siebie wybrane. Osoba, która zdaje na teologię, nie mogła zdawać egzaminu z teologii ostatecznie, czy z katechezy. 29 minut do 13. Profesor Jan Hartman jest moim gościem, filozof. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Religia na maturze to dobry pomysł? No, pytanie, można powiedzieć, przewrotne. To nie jest żaden pomysł. To jest po prostu kolejna, kolejny spodziewany krok ofensywy klerykalnej, ofensywy kościelnej w życiu publicznym. Religia jest uczona w szkole od dwudziestu kilku lat, całkowicie wbrew konstytucji, która obiecuje, że sfera publiczna i państwo będzie neutralne, światopoglądowo i religijnie. Teraz się ze, ze statusu przedmiotu nadobowiązkowego robi się z tego przedmiot maturalny, to umacnia jeszcze klerykalizację szkoły, umacnia niekonstytucyjny stan rzeczy i jest no, niekolwiek jest czymś zupełnie spodziewanym przy tej władzy. Nie jest pan, jak wiem, zwolennikiem obecności religii w szkołach. Przypomnijmy, że w 24 krajach Unii religia nauczana jest w szkołach publicznych, w czterech to Francja, Holandia, Luksemburg, Słowenia odbywa się na terenie kościoła. W dziewięciu krajach Unii udział w szkolnych lekcjach religii, uwaga, jest obowiązkowy. To jest, to jest Austria, Cypr, Dania, Finlandia, Grecja, Malta, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania. Przywołuję te przykłady, chcąc Pana zapytać o to, czy cała Europa ma problem z rozdziałem kościoła od proszę Państwa? Pana, proszę pana, tam gdzie religia jest w szkole, jest zupełnie inna kultura życia publicznego. Dzieci, wszystkie dzieci doskonale wiedzą, że Jedne są religijne, inne nie. Mogą chodzić na inne zajęcia, na przykład takie, które się dowiadują, w jaki sposób ludzie tworzą religię i po co. Szkoła bardzo tak gdzie, relig gdzie religia jest w budynku szkolnym wykładana, bardzo dbają o to, żeby absolutnie w żadnym innym aspekcie życia szkoły nie były obecne żadne przejawy, formacji religijnej. To jest zupełnie inna kultura polityczna. W Polsce jest po prostu szkoła religijna i tyle. Szkoła jest sklerykalizowana nie tylko przez obecność symboli religijnych, lekcji religii, ale Kościół jakby kontroluje dyskurs szkolny na wszystkich polach, a szkoły są od, od rana do wieczora, jak wszyscy tutaj przecież doskonale wiemy, katolickie w stu procentach. Panie profesorze, ta matura wspomniana z religii to również nie jest nowość. Taka możliwość istnieje na na przykład w Austrii, w pięciu landach w Niemczech, w Irlandii, w Finlandii, uwaga, nawet w Czechach, gdzie religia jest przedmiotem dobrowolnym. Takie hasło prawie do wyboru nie przekonuje pana? jest bardzo wiele złych rzeczy na zachodzie. Myślę, że konserwatyści dobrze o tym wiedzą. Są różne zaszłości w różnych krajach, przede wszystkim w krajach protestanckich, którym się udało jakoś wyrwać spod kurateli rzymskiej. Zupełnie inny status mają religie narodowe, na których się, utwierdzał się samodzielny byt narodowy poszczególnych społeczeństw narodów zachodniej Europy. Czyli zupełnie inny jest sens religijności w kraju, który jest kontrolowany cały czas religijnie przez Rzyma, Między zewnątrz, to zupełnie inna sytuacja. Przez religia na maturze oznacza, że do kolejny, kolejny krok degradacji, infantylizacji matury, kolejny krok w stronę państwa wyznaniowego. Z całą oczywistością nie jest prawdą, wręcz bluźnierstwem twierdzenie, że religia jest przedmiotem jak każdy inny. Oczywiście nie jest jak każdy inny, z punktu widzenia Kościoła jest nieskończenie dostojniejszym przedmiotem. Z punktu widzenia szkoły, i całego projektu, który się nazywa szkoła, jest czymś zupełnie innym, ponieważ sensem nauczania szkolnego jest przekazywanie wiadomości naukowych, natomiast sensem lekcji religii nie jest przekazywanie żadnych wiadomości naukowych, tylko formowanie o konkretnej doktryny. Mm -hmm. To jest nauczanie doktryny i matura z religii służy sprawdzeniu skuteczności indoktrynacji. Słowo doktryna jest całkiem formalnym zwrotem. Sprawdzeniu tego, czy uczeń poprawnie odtw prawomyślnie odtwarza doktrynę, którą go, której go nauczano, więc sens jest kompletnie odwrotny. Panie profesorze, popatrzmy przez chwilkę troszkę szerzej, mhm. bo wśród komentujących sytuację w Europie, jak wiadomo, nie brak diagnoz, że z czasem ten kontynent będzie zdominowany przez islam. Zresztą to, co teraz się dzieje według niektórych teorii, jest elementem szerszego, długofalowego planu zalania po prostu unii e, imigrantami czy też uchodźcami. Przykłady Francji, Niemiec pokazują, że to słynne multi culti, nomen kultywowane przez wiele lat, to może być po prostu mit. Czy wobec takiej perspektywy nie będzie dobrze, że religia katolicka będzie się umacniać, będzie takim elementem scalającym również kulturowo. No, z całą pewnością przymus religijny w przedszkolu, karanie wyprowadzaniem dzieci do innych sal, e, e, gdy nie chodzą na religię, przymus religijny w szkole e, nie sprzyjał powszechnieniu katolicyzmu. E, Ale pan, przedstawia, widzenia, pan punktu... przedstawia taką wizję jakby na tych re, lekcjach religii w tych przedszkolach Przypalali tam żelazkiem. Nie, wyprowadzają do innych sal. To jest naj, najcięższa kara. Jeśli ktoś twierdzi, że nie ma przymusu religijnego, że ludzie mają pełen komfort, nie posyłając malutkich dzieci na religię, nie, nie chrzcząc ich, nie posyłając na komunię, komunię to po prostu urąga tym, którzy przez to wszystko musieli przechodzić. Więc proszę mi nie mówić, jak jest, bo akurat wiem to doskonale z autopsji. Co do tego, że jest przymus religijny w przedszkolu i w szkole, to dżentelmeni o faktach nie dyskutują. Oczywiście on dla, dla takich diabelskich zamiarów, aby osłabić ducha religijnego w społeczeństwie jest czymś bardzo korzystnym, bo czym więcej przymusu, tym więcej oporu. Więc oczywiście, że Kościół sam sobie i upowszechnianiu katolicyzmu szkodzi, wciskając się do szkół, zabierając ludziom, zabierając państwu polskiemu pieniądze i indoktrynując religijnie na koszt państwa, łamiąc konstytucję. To wszystko oczywiście katolicyzmowi szkodzi. Natomiast czy uwycofywanie się katolicyzmu, osłabianie katolicyzmu tworzy pole dla islamu, to jest jakiś kompletny absurd. Ludzie niereligijni nie mają żadnej skłonności do przechodzenia na islam, a skąd inąd islam z całą pewnością nie jest mniej etyczną, mniej wzniosłą, mniej szlachetną religią niż chrześcijaństwo, co tak twierdzi i po prostu robi wojnę religii. Francja jest często przywoływana jako przykład państwa pilnującego swojej świeckości, prawda? Byłby pan skłonny wzorem Francji na przykład zakazać noszenia przez muzułmanów? E, Hidżabów w szkołach, urzędach? Pewnie tak, ale to jest bardzo trudny problem, którego nie można w minutę omówić. Jesteśmy na zupełnie innym etapie. No to pytanie, pytanie pozornie, pozornie o... wydaje mi się abstrakcyjne, a wierzę, że takie nie jest. Pytam, bo w tej walce o świeckie mhm. państwo powinniśmy być konsekwentni. Skoro religię chcemy wyprowadzić ze szkół, no to trudno Ta. tolerować epatowanie religią wśród innych wyznawców. Nie, nie. Każde społeczeństwo potrzebuje jakiegoś modus vivendi. W, w kraju dość konserwatywnym jakim jest Polska obecność Kościoła Katolickiego w życiu publiczne musi być bardzo wyraźna. Katolicy muszą mieć bardzo silne poczucie, że liberalna demokracja naprawdę zabezpiecza ich prawa. Muszą się czuć bardzo komfortowo. Ale żeby tak było, państwo musi być samoograniczające się. Musi składać nie tylko trzy obietnice w Konstytucji, ale musi pokazywać społeczeństwu, że samo siebie pilnuje. Że gdy ateiści dochodzą do władzy, to naprawdę nie będzie propagowany ateizm. Że katolicy dochodzą do władzy, to naprawdę nie będą kierować się doktrynami, religijnymi katolicyzmu i e, obdarowywać kościoła przywilejami. To jest niesłychanie ważne. To państwo ma siebie pilnować po to, żebyśmy wszyscy czuli się równi i wolni w naszym wspólnym kraju, w liberalnej demokracji. I, e, na razie mamy elementarz do odrobienia, zwykły elementarz. Mamy wpisane w konstytucji, że państwo nie będzie ateizować społeczeństwa, nie ateizuje. Mamy wpisane, że nie będzie katolicyzować, no to nie katolicyzujmy. To jest elementarz. Zanim będziemy rozmawiać, jak te stosunki, tak jak są ułożone w Niemczech, we Francji, w różnych krajach, na różne sposoby, bo to no różne To jest elementarz. No, można powiedzieć jednocześnie, że to jest grzech, jeśli grzech. Wielu ekip rządzących w Polsce przez ostatnie wiele, wiele tak, tak, lat. Tak, no, Oczywiście. No wszyscy się boją Kościoła. Wszyscy uwierzyli politycy, że e, e, Kościół może znieść każdy rząd. Wobec tego e, obdarowywali, każdy kolejny rząd obdarowywał Kościół kolejnymi przywilejami i pieniędzmi. Oczywiście PiS robi to w bardziej masywny sposób. Sposób. Ale trend jest ten sam. Od końca lat 80 zaczęło się od Rakowskiego, od strasznej ustawy o uprzywilejowaniu Kościoła katolickiego. Potem konkordat, wpisanie obcego państwa, czyli Stolicy Apostolskiej do konstytucji i zobowiązanie państwa polskiego do, do zawarcia tej nierównej umowy, która tak naprawdę jest spisem przywilejów Kościoła. Następnie niewykonywanie tego konkordatu, czyli akceptowanie tego, że Kościół próbuje meblować Polskę i wpływa na polskie prawo, mimo że się zobowiązał w Konkordacie, że tego nie będzie robił. No, czym jest klerykalizacja życia w Polsce? To każdy wie. I podejrzewam, że tych przykładów mógłby Pan podać o, tak. wiele. Długo. Przerwę w tym momencie, jeśli Pan pozwoli. Wrócimy do rozmowy za kilka minut dosłownie. O, okay. Do usłyszenia. Raz jeszcze dam szansę, jak zwykle, naszym słuchaczom. Siedem trójek na początku 22. Religia na maturze. Czy tak, czy nie? Zapraszam Państwa na nasze strony internetowe, strony trójki. Tam proszę odnaleźć audycję za, a nawet przeciw, tam dzisiejszy sondaż. Pan Marcin piszący komentuje, słuchami siwieje, prawie sami lewacy ateiści dzisiaj na antenie. Potem jak trwoga, to do Boga. Polska to kraj katolicki, a chrześcijaństwo jest naszym fundamentem. Pisze słuchacz, jaki procent uczniów to buddyści czy muzułmanie? Religia to nie tylko nauka, ale sposób życia. Siedem trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Pan Piotr komentuje, jestem za, pomimo że jestem ateistą. Skoro mamy już lekcję religii w szkole, to młodzież powinna mieć możliwość zdawania matury z tego przedmiotu tak jak każdego innego. Pan Tadeusz, panie Tadeuszu, witam, halo. Jeżeli to jest przedmiot do wyboru będzie... Tak, maturze, Nie tur, Każdy ma własny wybór, prawda? Więc trudno to negować. Ale i Chciałem jeszcze do tego powiedzieć, że te osoby, które tak w tej chwili pyskują przeciwko kościołowi katryckiemu, to jest piąta kolumna islamu, świadoma lub nieświadoma. Jak islam zapanuje w Europie, Żadna z tych osób już nie będzie pyskować i będą wiernymi wyznawcami Allaha. Pan Grzegorz na antenie. Panie Grzegorzu, halo. Moje uszanowanie o, pana. osobę wierzącą. Miałem to szczęście, że chodziłem na lekcje religii, które nie były kolejnym przedmiotem, tylko po prostu chodziłem do swojej parafii tam, gdzie chciałem. Pisałem maturę z religii. za moim tematem była czym jest prawdziwa modlitwa i to praca jest dla mnie ważna do tej pory. Natomiast obawiam się. Przecież my nie jesteśmy, ja wierzę w to, że nie jestem zbawiony przez wiedzę tylko zbawiony przez wiarę. Obawiam się, że niestety tego typu wchodzenia yy, jakby w życie no, spowoduje, że y, młodzi ludzie, którzy najczęściej mają ochotę do buntu i tak dalej, będą się odsuwali od kościoła. I dlatego wolałbym, żeby ta religia rzeczywiście zależała od nas, a nie żeby była w jakiś sposób narzucana z zewnątrz, od góry. Pan Adam napisał, proszę doprecyzować, czy religia ma być przedmiotem obowiązkowym na maturze, czy też jest, czemu jestem przeciwny, czy też przedmiotem wybieranym dodatkowo. Wybieranym dodatkowo, mówiliśmy o tym kilkakrotnie, panie Adamie, zatem przedmiot nieobowiązkowy. Pani Magdalena, witam, halą. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam poruszyć dwie kwestie. Ja oczywiście jestem za... Maturą na religii powinniśmy mieć oczywiście wybór, jeżeli chodzi o religię, jaką wyznajemy, mamy do tej pory wybór. Tak samo przedmiot, który zdajemy. A druga sprawa jest taka, że ja mam dzieci w wieku szkolnym i my na początku roku szkolnego wybieraliśmy, czy chcemy, żeby nasze dzieci uczęszczały na religię, czy na tak zwany przedmiot etyka. Mm -hmm. Pan Paweł, Panie Pawle, halą? Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem i pozdrawiam pana oraz słuchaczy. Bardzo dziękujemy. Oczywiście jestem za, by można było wybrać, czy będzie można zdawać maturę z religii. To raz, a dwa, mam prośbę, bo będzie jeszcze pan rozmawiał z panem profesorem Hartmanem. Teraz tak? jeszcze, tak, za kilka minut. Bardzo bym poprosił zapytać, co się stało z tym ruchem Yy, przeciwko yy, do niewiary. To taki kiedyś ruch był i były manifestacje. Dziękuję. Marcin Celiński, magazyn Liberté. To jest pewne zaskoczenie, ponieważ katecheza wydaje się być cały czas przedmiotem, który jest czysto indoktrynacyjny i z przyczyn ideologicznych w szkole, bo jeżeli spojrzymy na generalny kierunek, w którym zdąża szkoła, to jest kierunek, gdzie ogranicza się pewną liczbę godzin, ogranicza się liczbę egzaminów, Zmienia się przedmioty na te bardziej nadążające za współczesnością. No jak widać nie dotyczy to religii, to znaczy to jest to co słyszę o tym, że od 2021 roku religia ma być przedmiotem maturalnym. To pewnie jest logiczna konsekwencja tego, że do tego czasu zapewne religia będzie miała największy wymiar godzin ze wszystkich przedmiotów już w tej chwili katecheza to jest większy wymiar godzin niż fizyka, biologia informatyka razem wzięte rozumiem, że za tym rząd będzie wprowadzał reformę szkolnictwa polegającą na tym, że religia przeskoczy także w liczbie godzin język polski i matematyki Pan Aleksander, witam, halo Panie Aleksandrze hey. Dzień dobry, Aleksandra. Ojej, przepraszam. Nieszkam, no to nieszkam. tak, to spodziewałem się tej pomyłki, bo nie pierwszy raz mi się zdarza. Panie Aleksandro, proszę o wybaczyć, słucham. Witam, witam Pani Kubo. No, chciałabym poinformować, że w przyszłym roku mój syn, jeśli on będzie zdawał maturę, nie wyobrażam sobie, żeby podchodził do religii, dlatego że z religii zrezygnował z chodzenia na lekcje religii. Dlaczego? Dlatego, że po zaliczeniu egzaminu bierzmowania doszedł do wniosku, że to, co ma taką wolę, ma taką możliwość i nie chodzi. Dlaczego? Dlatego, że religia jest u nas tylko nastawiona na, na ten klapki na oczach, na tą, na tą naszą katolicką, chrześcijańską religię. Ona nic inny, niczym innym nie, nie, nie mówi, nie, nie daje światopoglądu na inne religie, ogranicza, ogranicza umysł młodego człowieka. Z Innego. drugiej strony, poprzedni mój rozmówca mówi właśnie o islami, islamiście. Ja bym chciała y, stosować. Nasz chrześcijanin, czy on jest taki dobry? Czy ci ludzie, właśnie, którzy tak składają codziennie i czy sobie dziela ręce y, w kościele, czy są tacy dobrze? Właśnie nie. Właśnie Innego ci zdania mają jest piszący pan Łukasz. Oczywiście jestem za, gdy jest przedmiot, to może być i matura. Dla zainteresowanych, oczywiście. Pan Tomasz, panie Tomasz Uchalą? Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień panie dobry, witam. Ja chciałem wszystkim słuchaczom przypomnieć o jednej. O jednej rzeczy, że w tych czasach trudnych dla Polski, kiedy Polska naprawdę była pod zaborami, wybuchła wojna, jedna, druga, trzecia i tak dalej, to Kościół jednak dla Polski zrobił wyjątkowo... Dużo, zrobił tak? Coś, tak, to, to jest coś... ludzie, którzy teraz mają jakieś szczególne emocje czy będzie religia w szkole, czy nie w szkole i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o jedną rzecz, że naprawdę Kościół, jakby do niego nie podchodzić, w jaki sposób, to po prostu zrobił wyjątkową rzecz dla Polaków. Każdy ten trudny okres dla Polski, a no, Polska wyjątkowo jakoś do, była do, do, do, doświadczona, jeżeli chodzi o o, o, o no o swoją historię kredycy. i w związku z tym domyślam się, panie Tomaszu, chodzi o to, aby to uszanować. Pan Piotr napisał, jestem ateistą, ale nie mam problemu z, z religią na maturze. W końcu ktoś, kto zdecyduje się na zdawanie religii zakłada, że przyda się tomu w późniejszym życiu. Jeśli nie będzie obowiązkowym przedmiotem maturalnym, nie mam nic przeciwko. Pan Wojciech jeszcze, panie Wojciechu? Dzień dobry panie Głubo, dzień dobry, dzień dobry panu. Ja nawiążę troszeczkę właśnie do mojego przedmówcy. Generalnie y, religia w Polsce to jest coś, co buduje naszą narodową tożsamość. Bez narodowej tożsamości jesteśmy rozbici, czyli ulegamy procesowi takiemu, który forsował chociażby Józef Stalin, rozbijając narody, przenosząc tylko po to, żeby ludność w danym rejonie nie jednoczyła się, nie tworzyła żadnej siły. Uważam, że religia jest potrzebna w Polsce jest potrzebny ten przedmiot bo buduje on naszą tożsamość. A panu, który wcześniej tam mówił o tym, że czuje się osobą drugiego sortu, chciałbym przypomnieć, że bardzo ważną rzecz i bardzo niekorzystną zrobił dla nas rząd poprzedni, likwidując po części lekcje historii, które również budują tożsamość narodową. Dajmy szansę jeszcze jednemu słuchaczowi, pan Sebastian. Krótko proszę, panie Sebastianie, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Moja uwaga jest taka, że ja jestem jak najbardziej za religią w szkole, pod warunkiem, że Kościół to sfinansuje. A znowu z drugiej strony mam taką może śmieszną propozycję, żeby wprowadzić na, na, na maturze przedmiot pod tytułem Gwiezdne Wojny. Pozdrawiam mm. bardzo. Za 10 minut 13 ksiądz Roman Wiśniowiecki, proboszcz parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia i Panny w Ostródzie. Przy tej parafii od lat organizowana jest matura z religii. Ona nie ma najmniejszych uprawnień, następstw naukowych i tak dalej. Otrzymują dyplomy tylko z religii i to jest takie wydarzenie religijne. Tak jak maturę nazywamy egzaminem dojrzałości, no to tu jest egzamin dojrzałości w wiedzy religijnej. Są określone tematy, oczywiście one mieszczą się w programie lekcji Religii, i te tematy młodzież otrzymuje, opracowuje. Ma możliwość korzystania też ze wszelkich pomocy naukowych typu Kodeks Prawa Kanonicznego, Katechizm Religii Katolickiej czy na przykład Pismo Święte. I no, młodzież, która idzie na to, to już jest taka przygotowana, przeżywają to pięknie. W jednym wyznaczonym dniu gromadzimy tę młodzież. To jest pisemny egzamin, katecheci zapraszają, kto chce przychodzi. Nie ma tak, że ktoś tam musi przyjść, bo nie ma takich korzyści bezpośrednich, a więc nie otrzymują żadnego stopnia z tego, a nie otrzymują, no u nas otrzymują na dyplomie, ale nie otrzymują też powiedzmy no, jakichś zaświadczeń, nie zwalnia to z żadnych przygotowań na przykład do małżeństwa, kiedyś tak się uważało. Jeżeli nawet by u nas przestała być ta natura, to myślę, że ona by spełniała jeszcze głębszą, jeszcze pełniejszą rolę właśnie w szkole, ale tutaj to muszą, że tak powiem, <grym> ludzie, którzy się już specjalizują w katechezie i, i też w programach szkolnych ustosunkować. Ja myślę, że z niczym by to nie zaszkodziło celowi tej matury, nawet gdyby ona przestała być przy parafii, no i ranga by na pewno wzrosła. Prawie za 8 minut 13.00 ponownie moi goście na Pan redaktor Marcin Przeciszewski, redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej, witam witam mnie, tak I pan profesor Jan Hartman, filozof, witam pana również. Religia na maturze na tak, 19% naszych internautów, na nie 81%. Pan profesor Jan Hartman, pan Krzysztof komentuje, religia jest częścią kultury, dopóki jest nieobowiązkowa, no. może znaleźć się na maturze. I pisze słuchacz również, nietrafiony jest argument, że państwo nie powinna finansować nauczania religii, jeśli do budżetu dokładają się także niewierzący. Skoro większość Polaków na przykład nie chodzi do opery, to może nie powinniśmy finansować spektakli Panie profesorze to jest do mnie pytanie. Tak. Bardzo ważnym aspektem społeczeństwa obywatelskiego jest to, żeby ludzie upominali się o redystrybucję, o to, że państwo wydaje w niewłaściwy sposób pieniądze. Natomiast akurat w tym przypadku mamy do czynienia z wartościami konstytucyjnymi. Po to, żeby zabezpieczyć prawa katolików, państwo nie może finansować upowszechniania religii katolickiej, bo inaczej katolicy będą w moralnej sytuacji korzystania ze środków przymusu i będą będą uprzywilejowani no, w stosunku do niekatolików i tak dalej. Znaczy państwo prawa, państwo e, demokracji konstytucyjnej no, wymusza na nas takie stosunki, że mamy, musimy mieć wszyscy gwarancje, że państwo nie będzie faworyzować judaizmu, ateizmu, buddyzmu czy katolicyzmu, niezależnie od tego, jak wiele osób to wyznaje. E, natomiast bardzo mnie ucieszył ten sondaż, to te 81%, co świadczy, że trójka ma cały czas e, świecką, demokratyczną e, publiczność. Myślę, że bywa różnie Akurat ten sondaż istotnie dzisiaj jest taki, a nie inny. Redaktor Marcin Przeciszewski. Przeciwnicy pomysłu zwracają uwagę na fakt, że resort edukacji nie ma wpływu na program katechezy, który opracowuje Kościół. Zatem trudna aby religia była przedmiotem maturalnym, sankcjonowanym przez państwo. Nie trafiony to argument? Nie, nie jest to argument trafiony, dlatego że analogiczna sytuacja, i spogamy nauczania religii, są opracowywane przez ekspertów, po prostu tak jak w każdej dziedzinie tymi ekspertami dysponuje Kościół. Taka jest zasada większości demokratycznych państw Europy i po prostu my jesteśmy pamiętajmy państwem jednak wychodzącym z komunizmu zaledwie 26 lat po uzyskaniu wolności i stopniowo do tej demokratycznej, wolnej Europy pluralistycznej wchodzimy i w demokratycznej i wolnej Europie. Obecność religii w szkole jest rzeczą zupełnie normalną, zaledwie w dwóch państwach Unii Europejskiej religii w szkole nie ma. To jest Francja, no, tradycyjnie laicka oraz y, Słowenia z tych, z tych nowych państw Unii Europejskiej, więc w tym znaczeniu włączamy się po prostu do pewnych norm europejskich i normą europejską, normą demokratycznego świata jest poszanowanie praw człowieka, także praw ludzi wierzących, więc jeżeli rodzice Dzieci, które są posyłane do szkoły, które podlegają procesowi edukacji, mhm. życzą sobie, żeby one były nauczane religii, to państwo ma nie tylko prawo, ale obowiązek zagwarantowanie tych praw ludzkich i obywatelskich. I nazywanie tego e, narzucaniem kościoła, przez czego e, ludziom, czy, czy, czy społeczeństwu jest po prostu jakimś kompletnym absurdem. I, I pana nie z profesorem Hartmanem, który mhm. wykazuje się jak zwykle kompletną niewiedzą współczesnym świecie za te słowa, ale niestety no, w Polsce Kościół Katolicki nie jest uprzywilejowanym Kościołem. Wystarczy przeczytać Konstytucję i inne ustawy. Z tych samych regulacji, z których korzysta Kościół Katolicki, które gwarantuje Konkorda, na zasadzie innych ustaw korzystają wszystkie inne Kościoły i Związki Wyznaniowe. Ale nie jest tak, ja muszę dokończyć, przepraszam, Bardzo że proszę. to religia katolicka jest wszystkim rzekomo narzucana. Każdy Związek Wyznaniowy, Włoszech łącznie ze związkiem muzułmańskim czy wspólnotami żydowskimi ma prawo do nauczania Ale ten argument już padł, a nam pozostała wedle swoich zasad programowych A po nam prostu. pozostała minuta y, y, Adwocem y, profesor Jan Hartmann. bardzo proszę Przede wszystkim bardzo się cieszę, że taka dyskusja trwa. Chciałbym, żeby było tych dyskusji więcej. Padają opinie i argumenty, które są tak księżycowe, że pokazują, że tak powiem, co naprawdę, co reprezentują poszczególne strony tego, tego sporu. Najważniejsze, żebyśmy rozmawiali, najważniejsze, żeby Polacy poznawali świat i zaczęli rozumieć Zachód i na przykład między innymi rozumieć to, że religia w szkole w Niemczech to jest coś zupełnie innego niż religia w szkole w Polsce, pozycja kościołów w krajach zachodu, protestanckich i katolickich jest czymś zupełnie innym niż jej pozycja w Polsce. Ważne, żebyśmy byli w Europie, żebyśmy poznawali ten świat, uczyli się tej liberalnej demokracji, na czym to polega, czym jest rząd samoograniczony, czym jest wolność, równość, również ta wolność religijna i takie dyskusje jak dzisiejsza temu po, y, pomagają i dziękuję, żeście państwo I tu ją zorganizowali. postawimy kropkę, czas nam się... Ja postawię jeszcze kropkę na t że dla... Dla profesora Hartmana, szacunek dla podstawowych praw człowieka i obywatela jest argumentem księżycowym. Gratuluję panie profesorze. Profesor Jan Cześć. Hartman, redaktor Marcin Przeciszewski, redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej. Tyle, proszę państwa, na dziś. Jutro czwartek, tak? A zatem słyszymy się w piątek po szesnastej. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy.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 Święto tej, którą kochasz Najbardziej Dzień Matki Z tej okazji 25 maja W Lidlu 7 tulipanów za 6,99 Tak, tylko 6,99 Za 7 sztuk A bukiet 13 róż Tylko 7,77 Jedynie 7,77 Za 13 róż Lidl, co tydzień coś nowego Przestań marzyć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 z masażem. O mamo. O mamo. O mamo. O mamo. O mamo. O mamo. mamo. mamo. Ale niskie ceny. O mamo. Tylko dzisiaj w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny z okazji Dnia Mamy. Przejdźcie kup, telewizory smart, laptopy, tablety, smartfony i AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Wiatr, słońce czy wilgoć mogą zniszczyć drewno. Zastosuj impregnat Sadolin Classic HP z siedmioletnią ochroną drewna. Do 3 czerwca opakowanie 9 litrów za 169,90. Szukaj w wybranych sklepach. Cena sugerowana przez producenta. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, a przed użyciem należy przeczytać etykietę informacyjną. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 maja, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis trójki. Podejrzany o podłożenie ładunku wybuchowego we wrocławskim autobusie przyznał się do winy, usłyszał zarzuty, ale odmówił składania wyjaśnień. Wszystko wskazuje na to, że Nadia Sawczenko jest w drodze do Kijowa, miała zostać wymieniona na dwóch rosyjskich żołnierzy skazanych na Ukrainie. W tym serwisie także relacja naszego reportera z Arłamowa, tam trenują nasi piłkarze przed Euro 2016. Zarzuty postawione będzie wniosek o tymczasowy areszt. Prokuratorzy przesłuchali mężczyznę podejrzanego o podłożenie ładunku wybuchowego w autobusie miejskim we Wrocławiu. To 22-letni Paweł R., student trzeciego roku wrocławskiej Politechniki. O tym, jakie są efekty jego przesłuchania poinformował prokurator Robert Tomankiewicz z Wrocławskiej Prokuratury. Został mu przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym, zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych, zarzut spowodowania zdarzenia, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób. Podejrzany przyznał się dostawianego mu zarzutu, skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. 22-latek został zatrzymany wczoraj w Szprotawie w województwie lubuskim, gdzie mieszka jego rodzina. Grozi mu dożywocie. Ładunek, który miał przygotować eksplodował w ubiegły czwartek na jednym z wrocławskich przystanków. Wyniósł go tam kierowca autobusu linii 145. Lekko ranna została starsza kobieta stojąca na przystanku. Substancja, która eksplodowała znajdowała się w metalowym pojemniku o pojemności około 3 litrów. W pojemniku były także metalowe śruby. Nadia Sawczenko leci do domu. Według rosyjskich i ukraińskich mediów doszło do wymiany skazanej w Rosji ukraińskiej lotniczki na dwóch, skazanych na Ukrainie, rosyjskich żołnierzy. I o tym z Moskwy. Maciej Jastrzębski. Nadia Sawczenko zabrał z Rostowa nad Donem samolot prezydenta Ukrainy. Natomiast Jewgini Jerofiejew i Aleksandr Aleksandrow wylecieli z Kijowa do Moskwy samolotem prezydenta Rosji. Ukraińskie źródła twierdzą, że Nadia Sawczenko na lotnisku w Kijowie powita prezydent Petro Poroszenko oraz jej matka i siostra. Tymczasem o powrocie Jerofiejewa i Aleksandrowa rosyjskie media milczą. Nadia Sawczenko spędziła w rosyjskim areszcie prawie dwa lata. W marcu sąd skazał ją na 22 lata łagru za rzekomy udział w zabójstwie dziennikarzy telewizji Rosja. Natomiast dwaj rosyjscy żołnierze Przebywali w ukraińskim areszcie około roku, a niedawno sąd skazał ich na 14 lat więzienia za dywersję i terroryzm. Na razie szczegóły wymiany nie są znane. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polski Radio. 1000 zł za informacje o podpalaczu albo podpalaczach. Taką nagrodę z własnej kieszeni chce wypłacić wójt gminy Kołobrzeka. Chodzi chodzi m.in. o pożar koło W prokuraturze jest już zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. W tym miesiącu w jednym pożarze z dymem poszło ponad 50 hektarów torfów łąki pól. Ogień dochodził do lasu. Niedaleko były domy. Pożar zagrażał mieszkańcom, również turystom, którzy w tym czasie byli na ścieżce rowerowej. Władze gminy Kołobrzek uważają, że to było podpalenie, podobnie jak poprzednie pożary, które co jakiś czas wybuchały, powiedział. Wójt Włodzimierz Popiołek dodał, że do gminy trafił anonim, ale przesłuchanie przez policję mieszkańców nic nie dało. Włodzimierz Popiołek przyznał, że liczy na to, że ktoś się zgłosi, bo pożary są ogromnym zagrożeniem, wyrządzają wielkie szkody. W ostatnim przypadku, gdyby nie szybka akcja strażaków, istniało realne zagrożenie dla nadmorskiego dźwirzyna. A za podpalenie grozi grzywna, także kara więzienia w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, czy spowodowania dużych strat materialnych. Do 10 lat. Rolnicy, którym udowodni się celowe podpalanie traw, mogą stracić w części albo całości unijne dotacje. Aleksandra Kupczyk, Radio Koszalin. A na koniec serwisu jeszcze Bieszczady. Tam w Arłamowie 23 zawodników reprezentacji Polski przygotowuje się do najważniejszej imprezy piłkarskiej roku. Już 10 czerwca we Francji zaczynają się Mistrzostwa Europy. Nasi piłkarze trenują, ale też będą się uczyć nowych zasad, jakie mają obowiązywać na Euro 2016. Na miejscu jest Adam Malecki. To już trzeci dzień zgrupowania w Arłamowie. Nasi piłkarze są już po porannym treningu, w którym brali udział wszyscy zawodnicy. Z grupą ćwiczył także Bartosz Salamon. Obrońca wczoraj lekko zwichnął kostkę. Do Arłamowa dotarł także Szymon Marciniak, czyli nasz arbiter, który będzie sędziował na Euro 2016. Jego zadaniem będzie poduczenie piłkarzy nowych zasad gry, które wchodzą w życie od 1 czerwca. Jak będą wyglądały wspólne zajęcia sędziego z reprezentacją? Oprócz teorii, o którą przedstawimy, będą też gierki wewnętrzne, które my będziemy sędziować. Myślę, że też spotkamy się ze sztabem. Podpowiemy kilka innych rzeczy od kuchni. No, gramy do jednej bramki, więc też chcemy pomóc w reprezentacji przy okazji sami z tego korzystając. A wszystko to, żeby nasi piłkarze na Euro wypadli jak najlepiej. Dziś czeka ich jeszcze jeden trening o godzinie 18:00. Jutro na zgrupowanie przyjadą największe gwiazdy, czyli Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak, Łukasz Piszczek oraz Maciej Rybus. Ogłoszenie szerokiej kadry na Euro w poniedziałek. Arłamów, Adam Malecki. I to wszystko w tym serwisie trójki. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia miejscami możliwe deszcze i burze z gradem w Trójmieście maksymalnie dziś 19 stopni, w Suwałkach i Przemyślu 21, w Tarnowie 23, w Gnieźnie i Legnicy 25, a w Gorzowie 26 stopni. Trójka.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 Przyjdź KUB, telewizory smart, laptopy, tablety, smartfony i AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, media Expert. Jak mogę sprawdzić czy wchodzę już w okres menopauzy? Kup w aptece test menopauzalny Climea. W prosty i pewny sposób dowiesz się czy odczuwalne dolegliwości to właśnie klimakterium. Klimea, twój test menopauzalny.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 Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu i mamy jak zwykle niecałą godzinę i tylko dzisiaj, bo jutro nie. A zatem sięgamy po płyty do wspólnego słuchania i dziś Warren Haynes rozpocznie na gitarze. Byli w dobrym nastroju i w dobrej formie. W dobrej formie są zawsze Z spółka Altmühl. Warren Heinz Dzisiaj rozpoczął nasze spotkanie. Takie sesje nagraniowe ukazały się niedawno na płucie i z dużą radością po nią sięgam. Dziś jeszcze w programie Trzy gitary, bo jutro nas nie będzie. Jutro mamy wolne, natomiast dziś mamy wielką ochotę na spędzenie z Państwem czasu. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i piotr.baron, małpa, jednocześnie wyrażamy taką nadzieję, że Państwo też chcą posłuchać dzisiaj muzyki gitarowej. Po każdej porze dnia i w każdym momencie tygodnia muszą być dobrze nastrojone, także w środku tygodnia, czyli w środę Well Dressed Kita, to był zespół Deep Purple i obok tej płyty, obok, tego, obok tej małej płyty, bo to malutka płyta, na której tylko cztery utwory, nie wiem dlaczego znalazła się również ta. Proszę posłuchać. Hmm. Czy Państwo zauważyli, że program trwa niecałą godzinę i tylu przyjaciół przywiało nam teraz? Bo wśród przyjaciół rozpoznali Państwo zapewne, że pojawił się Ian Gillan, Tony Iommi, i jeszcze John Lord i jeszcze bardzo, bardzo wielu innych i jeszcze wiele płyt przed nami dzisiaj. reputation for calling all the shots. I got your invitation, so show me what you got. Niejednokrotnie przyznawałem się do tego, że bardzo lubię zespół Leppard, a w związku z tym, że już swoje lata mam, tak szybko mi się nie zmienia i ciągle lubię sięgać po ich płyty, a czynię to z tym większą przyjemnością, że wiem, że wśród słuchaczy programu trzeciego jest także sporo osób, które też mają płyty zespołu Leppard na półce i od czasu do czasu sięgają po ich utwory. Dzisiaj jestem w dość niezręcznej sytuacji, dlatego że w tym króciutkim zazwyczaj programie Muszę zmieścić dwa programy, bo jesteśmy tylko dzisiaj i jutro nas nie ma. A miałem kilka utworów przygotowane specjalnie na jutro i mam nadzieję, że kiedy one się pojawią trochę wcześniej, czyli dziś, to nikomu z państwa nie będzie z tego powodu źle. who has her tall Jutro program Trzy Wymiary Gitary nie występuje, ale bardzo gorąco Państwa zachęcam do pobytu w Towarzystwie Programu Trzeciego i do dobrego wypoczynku, bo pojawi się i mnóstwo znakomitej muzyki, i mnóstwo interesującego słowa jutro w programie Trzecim Polskiego Rania. No ale w związku z nieobecnością Trzech Wymiarów Jutro jest kłopot taki, że dzisiaj musimy zaprezentować także część tych utworów, które zostały przygotowane na jutro. A jutro dzień wyjątkowy, bo mieliśmy specjalny utwór przygotowany dla wszystkich mam. Write a an I was a street boy And you was my best toy found it easy to annoy But you were different from the rest And I loved you all the wrong ways Now listen to myself changed to another way? Would the difference make it? Would it be a classic? I gotta send it right away. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Leave. it seems. I just keep living for dreams. And it's not what I mean. I mean, it's not what it seems. I just keep living for dreams. Gotta to write a classes. And I'm on a Go to write it in an edit. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że jutro będziemy mieli znowu najpiękniejsze święto świata, czyli Dzień Matki i znowu będziemy przytulać do siebie nasze mamy, niezależnie od tego, czy z nami jeszcze są, czy już spoglądają na nas z innego wymiaru, będą gdzieś bardzo blisko nas. Jutro Dzień Mamy, proszę o tym pamiętać i wszystkim mamom już dziś życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zdrowia i długich, długich lat życia. I zadowolenia i dobrych ludzi wokół, mądrych ludzi wokół i muzyki rock'n'rollowej. Kończymy to dziwne rozdarcie czasowe. Wracamy do dzisiaj, trzech wymiarów gitary. Teraz płyta, która mogła się pojawić dziś i się pojawi i mogła się pojawić jutro. A jutro się nie pojawi, bo nas nie będzie. Pani nazywa się, to jest młoda, piękna kobieta, nazywa się Anna Rutar. Nie mieszka w Polsce, mieszka w Paryżu. I już kiedyś prezentowałem państwu i tę płytę, i ten utwór. I po prezentacji tego utworu pani Anna zadzwoniła do nas z Paryża i umówiliśmy się na spotkanie już niebawem w programie trzecim takie spotkanie będzie miało miejsce. Pani Anna opowie nie o tym, jak się żyje w Paryżu, Opowie o tym, jak się komponuje w Paryżu i czy Paryż, na który teraz z różnych powodów i nie chcę w to wchodzić, spoglądamy nieco inaczej. Ciągle pisze się znakomicie muzykę i komponuje się znakomicie muzykę i pisze się znakomicie wiersze. Anna Rutor śpiewa tak. Well, I am old-fashioned This is what they say I still arrive with my pen I make some paper plates I get the impression It was many moons ago All hand made of things and fingerprints on the wall Good old time letters still with kids Come on, go dancing all night long Get free of your mobile phone Don't lose all days, there's real life And look around with your eyes Watch the thought, the beauty of the world And I memorize. Totally romantic Take tac toe I play I believe in love Good old one Paper pencil game A little fuddy-duddy Caesars paper rock I like more faces seen in real Than I pasted on the block of key. Anna Ruter ze swojej płyty i kiedy tylko przyleci do Warszawy z Paryża, spotkamy się tu na Myśliwieckiej 357 i porozmawiamy między innymi o tym, czy ten utwór pierwszy na płycie, zatytułowany Old Fashioned, także określa jej sposób bycia, sposób myślenia i sposób śpiewania, ale to proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, bo to spotkanie prawdopodobnie w czerwcu. No i nie chcę mówić, że to było z naszej kolekcji damskich głosów, bo to byłoby nieładne. Ale w programie Trzywymiar Gitary lubimy damskie głosy. Dała kilka lat temu piękny, nie za długi, ale też nie za krótki koncert na festiwalu w świeciu Laila Zou. A w związku z tym, że zbliża się kolejna edycja festiwalu Blues na świecie, to informacja dla Państwa, że od poniedziałku z olbrzymiego wielkiego koszyka będziemy sięgać dla Państwa po zaproszenia na tegoroczną edycję. Program trzeci, trzy wymiary gitary i jeszcze jeden damski głos. right Nie uwolnię się, nie ma takiej siły od ostatniej płyty Tanity Dica Ostatnio przeglądałem zdjęcie z tego koncertu w tym nowym klubie i jedno zdjęcie niezwykle się udało. Nie żebym jakoś się specjalnie starał, po prostu przez przypadek, bez lampy błyskowej. Bardzo ładne zdjęcie Tanity. Spróbuję pogadać z Piotrem Kordaszewskim, bo on umie wszystko zrobić w komputerze. I w poniedziałek być może to zdjęcie pojawi się na stronie trzech wymiaru gitary, ale to proszę jeszcze o cierpliwość i w poniedziałek będą zaproszenia na blues na świecie, proszę tego nie przegapić na razie przypomniałem sobie że jest jeszcze jeden utwór, który miał się pojawić jutro, ale chyba nie będzie i, i, i, jakiegoś nie tak wielkiego, jeśli pojawi się właśnie teraz 재미 je je crains dj je cherche Principal Michael Mattia Z午ana pour m'expliquer ta vie. Alors tout mon one tout brise mon generate Je pense whole Han I'm bad. Sting jeszcze dziś się pojawił. Dobrego i spokojnego dnia. Niech się Państwu dzisiaj wszystko dobrze układa. Jutro nas nie ma. Dziś to były trzy wymiary gitary i znikamy. Ostatni utwór zaplanowany na dziś. And in time, this a broken house Another dry month Waiting for the rain And I had Been resisting This decay I thought you'd do The same But this is all I am As we crawl Crawl towards a life Of fragile lines waste wasted time And so I cry As I hold you for The last time in this life This life I tried so hard To give to you What would you have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 O mamo. O mamo. O mamo. O mamo. O mamo. O mamo. mamo. mamo. mamo. ale niskie ceny. O mamo. Tylko dzisiaj w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny z okazji dnia mamy. i kup, telewizory smart, laptopy, tablety, smartfony i AGD. W super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Tato! Co zrobić, żeby piłkarze reprezentacji zagrali w mojej drużynie? Musimy po nich pojechać na stację LOTOS! Tankuj na stacjach Lotos i Lotos Optima i kolekcjonuj figurki reprezentacji Polski. Lewandowski, Milik, Krychowiak i cała jedenastka w oficjalnych strojach meczowych. Graj swoimi piłkarzami w aplikacji Drużyna Lotos i Ustrzel Nagrody. Rabaty na paliwa, piłki i koszulki z autografami biało-czerwonych. Przyjedź na stację Lotos i Lotos Optima i dowiedz się więcej. Lidlu. mamy tak szeroki wybór pieczywa że z pewnością znajdziesz swoje ulubione już teraz doskonały chleb drwalski bez konserwantów z dodatkiem mąki żytniej ziarnami słonecznika siemienia lnianego i soi jedynie złoty 99 zł za 400 gramów. tylko złoty 99 zł. oraz smakowita bagietka z masłem czosnkowym jedynie złoty 99 zł za 165 gramów. tylko złoty 99 zł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 zachować młody wygląd skóry. Duofem. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 maja jest 14. Małgorzata Skur zapraszam na serwis Trójki. Podejrzane o podłożenie ładunku wybuchowego w autobusie we Wrocławiu już z zarzutami. Wiadomo, że studiował chemię, ale w jego mieszkaniu policja nie znalazła innych bomb. Protest w Rybnicy Leśnej na Dolnym Śląsku. Pracownicy kamieniołomu domagają się dla swojej firmy koncesji na dalsze wydobycie. 100 lat tutaj kamieniołomu istnieją. Jakoś nikomu nie przeszkadzały i nagle parę osobom to się nie podoba. Gigantyczna rozpadlina we Florencji. Wpadły w nią samochody zaparkowane nad Arno, ale nikomu nic się nie stało. Prokuratura szykuje wniosek o areszt dla podejrzanego o podłożenie ładunku wybuchowego w autobusie komunikacji miejskiej we Wrocławiu. 22-letni student zatrzymany wczoraj w Lubuskiem usłyszał zarzut o charakterze terrorystycznym. Grozi mu dożywocie, co wiadomo na jego temat. O tym Mariusz Pieśniewski. Po pierwszych czynnościach zatrzymanym prokuratura uchyla rąbka tajemnicy. Podejrzanym jest Paweł R., student Politechniki Wrocławskiej. Był studentem Wydziału Chemicznego, mówi prokurator Robert Tomankiewicz. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień, ale przyznał się do stawianych mu zarzutów. Chodzi o zarzuty o charakterze terrorystycznym. Zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych. Zarzut spowodowania zdarzenia, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób. Mężczyznę zatrzymano w Szprotawie, w jego wrocławskim mieszkaniu w innych miejscach, gdzie przebywał, nie znaleziono innych bomb. Żadnych ładunków, które zagrażałyby mieszkańcom Wrocławia, nie zabezpieczono. Pawłowi R. grozi dożywotnie więzienie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Teraz w serwisie informacja z ostatniej chwili. Potwierdziły się medialne doniesienia. Samolot z Nadją Sawczenko na pokładzie wylądował w Kijowie. Poinformował o tym oficjalnie prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. A więcej na ten temat w serwisie za godzinę. Kilkudziesięciu pracowników kamieniołomu protestuje w Rybnicy Leśnej na Dolnym Śląsku. Powodem jest brak koncesji na dalsze wydobycie i realna wizja redukcji etatów. Nie damy zamknąć kopalni, zapowiadają górnicy. Solidarność! Solidarność! 100 lat tutaj kamieniołomu istnieją. Jakoś nikomu nie przeszkadzały i nagle paru osobom to się nie podoba i dążą do jakiegoś nie wiem czego, żeby to zamknąć. Celem naszym jest uzyskanie koncesji dla kopalni Rybnica Leśna. My chcemy pracy! My chcemy pracy! Jeśli nie uda się przez ten protest przekonać do tego, żeby została wydana pozytywna ta decyzja, no to będziemy protestować wtedy bliżej gdzieś powiedzmy urzędników. Kopalnia w Rybnicy Leśnej znajduje się w Centrum Gór Suchych. Na jej dalszą działalność nie zgadzają się organizacje ekologiczne. Chaos we Florencji. Brakuje wody i prądu. Zamknięte są też niektóre muzea. Wszystko z powodu rozpadliny, która nad ranem powstała w centrum miasta. Pękła tam rura, doprowadzająca wodę do okolicznych budynków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Rozpadlina jest gigantyczna, ma 200 metrów długości, 7 szerokości i ponad 3 metry głębokości. Znajdujące się w niej samochody wydobywa właśnie straż pożarna. W samochodach nie było nikogo, podobnie jak nikt nie przechodził w tym momencie ulicą biegnącą wzdłuż rzeki Arno, kilkaset metrów przed słynnym Ponte Vecchio. Centrum Florencji jest obecnie bez wody, w wielu domach nie ma energii elektrycznej. Zmobilizo Zbudowano wszystkie służby, które dokonują oględzin ewentualnych zniszczeń. Zamknięte są liczne muzea, w tym Galeria Uffici i Palazzo Pitti, po tym jak turyści opuścili je w panice z obawy przed ich runięciem. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A u nas wielkimi krokami zbliża się kolejny długi weekend. Będzie zakaz ruchu dla ciężarówek, więcej patroli i masowe kontrole. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na drogach już są gotowe do pracy. Już dziś wieczorem zostanie wprowadzony zakaz poruszania się po drogach samochodów o masie powyżej 12 ton. Szef Inspekcji Transportu Drogowego Alwin Gajadur zastrzega jednak, że nie wszystkie pojazdy będą objęte zakazem. Pojazdy przewożące żywe zwierzęta, artykuły spożywcze, materiały niebezpieczne, lekarstwa, prasę. Kontrolą pojazdów osobowych zajmie się policja. Funkcjonariusze zapowiadają, że będą sprawdzać trzeźwość kierowców, a także czy zapinamy pasy bezpieczeństwa. Patrole będą też kontrolować prędkość. Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji zapowiada także, że policjanci zamierzają ręcznie sterować ruchem tam, gdzie to potrzebne. Coraz bardziej sprawdza się ręczna regulacja ruchem na drodze krajowej nr 7. Gdy wjeżdżamy do Warszawy, widać policjantów, którzy wyłączają sygnalizację świetną i przejmują ręczną regulację ruchem. W zeszłym roku, w czasie podobnego długiego weekendu, doszło w Polsce do 444 wypadków drogowych, w których zginęło 47 osób, a 538 zostało rannych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Do końca dnia w nocy i jutro pogodnie, ale będzie się też miejscami chmurzyć. Możliwe również opady deszczu i burze, nawet z gradem. Na razie od 19 do 26 stopni w nocy, od 9 do 13. Jutro w Gdańsku termometry pokażą 18 stopni, w Warszawie 23, we Wrocławiu 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nadchodzi. Jest coraz bliżej.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 Wiatr, słońce czy wilgoć mogą zniszczyć drewno. Zastosuj Impregnat Sadolin Classic HP z 7-letnią ochroną drewna. Do 3 czerwca opakowanie 9 litrów za 169,90. Szukaj w wybranych sklepach. Cena sugerowana przez producenta. Produkt biebujczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, a przed użyciem należy przeczytać etykietę informacyjną. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę będzie 8 minut po godzinie 14. .00. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Po sygnale piosenkę kabaretu jeszcze starszych panów zaśpiewają Krystyna Sienkiewicz, Janna Jedlewska, Irena Kwiatkowska, Wiesław Michnikowski, Wiesław Gołas, Roman Wilhelmi i Wieńczysław Gliński. I to zarysuje nam temat dzisiejszej audycji. Od razu Państwo zgadną: Akademia Rozrywki. Ha, ha. Przed drzwiami do dentysty Siedzimy według listy We wzroku mamy szklisty Polarny strakuziąt Aj Cierpienia, szare cienie Czekamy na cierpienie Co dłuższe ma korzenie Niż obolany ząb ha, ha. Oj ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb Zupa, dom, ząb, ząb, ząb, ząb, ząb, ząb, ząb, ząb, ząb, ząb. O, o Gdy zadnie bólu tręba, czy zęb to zęba. Gdy włosy staną dęba, A oko wpadnie w głąb. W milczenia, futerale, tańczymy, nerwów, bale. Dłoniemy od zapaleń, rzecząc na ten ząb. Oj, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb, Się czerpie kontyngent naszych cierpień i w nagłej bólu przerwie. Zakwitnie ulgi kląt. Ach. Wyjdziemy od dentysty z kompanii w szczęściu czystym, jedynym rzeczywistym, że nas nie boli ząb. <śm *coughs> ząb, zupa, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb, ząb, ząb, ząb, ząb, ząb. <grymne> I zamiast w życiu wcale nie szukać innych zalet I się radować trwale, że ból nie krzywi gąb Wy znów będziecie chcieli pieniędzy i niedzieli I innych dupereli, wciąż ostrząc na nie ząb Oj ząb, zupa, dom zupa, dom ząb, ząb zupa, dom dąb, dom, zup, dom, dom, zupa, ząb, dom, Zom, dump, zom zom super dump, super dump, zom zom zom zom Tematem oczywiście będzie między innymi zupa, a przede wszystkim niedoceniane przez świat produkty spożywcze. Skąd się to wzięło, już tłumaczę. Wczoraj, w miarę możliwości, nasi goście starali się naprawiać świat, odpowiadając na Państwa pytania. Pojawił się na przykład postulat wpisania do konstytucji obowiązku zapewnienia pracownikom bułki i soczku, i w odpowiedzi na to nadszedł taki list od naszego słuchacza, obok którego nie mogliśmy przejść obojętnie. Pan, który niestety, no albo pani, nie podpisał się. Ten ktoś, tak czy inaczej, ten ktoś zwrócił naszą uwagę na fakt, że o mówi może nawet najważniejsza część Konstytucji. Preambuła. Bardzo dziękuję za ten głos. Przy okazji za wszystkie listy, które Państwo nadsyłają, to przy okazji adres małpapolskiRadio.pl, Skoro problem bułki mamy rozwiązany w ten piękny sposób, to teraz zajmijmy się innymi, zbyt często pomijanymi przez historię, pysznościami. W obronie w obronę brać je kolejno będą Wojciech Młynarski, Kabaret Jurki, Jim Williams i Wiesław Gołas. Polones o polskich zupach. Darmo pojąć chce niestety cudzoziemskich czpiotów grupa, Jak rozliczne ma staropolska tęga zupa. Któraż z uciech tego świata z tą uciechą zrównać da się, gdy cię kapuśniaku woń zalata, Albo żuru, żuru na kiełbasie, Lub gdy wrzący barsz nad ranem Lejesz w trzewia skatowane. Choć przed małą chwilą jeszcze telepała cię zimnica. Cierpiętnicze nikną dreszcze, Dumne okolśnie jak świca. Hej, grochówko, złota pani, W sukurs nam przychodzisz w znoju I jak balsam działasz na organizm, By jak w przódy gotów był do boju, Roztomiły barszczu z rurą, Bez cię życie jest torturą. Warto dzban siwuchy walnąć, By nad swojskiej zupy michą Przeżyć nieprzetłumaczalną Rozkosz polską, rozkosz cichą. Niech się humor wam poprawi, Zwłaszcza, że panowie, panie, ten mój cały wywód, który sławi dobroczynne polskich zup działanie w dumny morał się obraca. Setki lat już mamy kaca. W długiej kolejce w barze piast stałem późnym popołudniem. Nie wiedziałem, co wybrać, pieroki czy barsz. A moje życie było dumne. Wtedy dostrzegłem ciebie, jak przewracasz skałę na patelni. Jak wieścisz, minęły zębami, robary, z chabwy odniesienia, klientów całe wieścisz. Jak salony ruszyłem przez barowe menu, zdobywałem je dla ciebie każdego dnia. W śmietanie, naleśniki, w karmelę, stalotki, popytka i to bądź i patrzyłem ukradkiem, jak przyrządzasz potrawy, a moje życie nabrało znów barwy I czekałem, by spojrzeć ci głęboko w oczy i zapytać I śmiał pośród herbat i kaw Czy nie zechciałaby pani budować dla mnie tak prywatnie Moje smaki rozbudzać każdego dnia delikatnie. Czy nie zechciałaby pani Gotować dla mnie tak? Na dłużej w malutkiej kuchence W moim M2 Ja w zamian przynosiłbym róże i sam dał. już repertuar baru poznałem i drugi raz już byłem przy ciebie. To znaczy przy dzieciorce, się z grzybami I na straciłem już Kiedyś staniesz przede mną wśród herbat i kaw I wreszcie spojrzę ci w oczy Bo ty ciągle piściłaś widelcem stąd, Ten widok był taki uroczy I właśnie wtedy odłożyłaś widelec I podeszłaś do mnie z lekkością jak mi tak I spytałaś z co panu podać? A ja zapytałem. Nie? Tak. Ech, yy, czy nie zechciałaby pani gotować dla mnie? Tak Prywatnie Moje smaki rozbudzać każdego dnia Dali że Czy nie zechciałaby pani gotować dla mnie? Tak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 A ty tak cudnie rzuciłaś spojrzeniem, aż rumieńcem oblała się moja twarz, i odrzekłaś jakoś tak od niechcenia. ale chętnie, ależ tak, tyle że ja potrafię zmarzyć, tylko swap. Aha. To Kocham nie. polskie jedzenie: takie kielbasa, pierogi, kasze Greciana, no, golonki, wszystko jest. Mm, pyszne. I zupa, to jest mój, mój najlubiony zupa, polskiej zupa, bo macie prawdziwe zupa. I to jest specjalne dla Amerykaniny, bo my też mamy w Stanach zupa. My mamy zupa w puszka. Metalowa, kondensyjny, chemiczny. To jest od Kosmos, myślę. I mogę dać te przepis dla amerykańskiej zupa. Uh, jeden, łap puszka. Dwa, odwróć tej puszka. Elektronicznie. Leniwe. Odwrócić do góry nogami i poczekaj, kiedy ta zupa idę. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Wysyłaś to mikrolówka dla półtorej minuty i masz prawdziwe, amerykańskie zupę smacznego, dziwne. No i my też, my też dajemy jedzenie do, do Polaków, ale dziwne zupy. I kocham tę zupę, taki rosół, lub barsz albo żurek, ogórkami, to jest bardzo pyszne. Tylko nie flaki. Bo dla mnie to nie jest jedzenia. I, ale rozumiałem, roz, roz, roz, hey, rozmawiałem z dużo Polaków i połowy zgadzają z mnie, że tak, to, to, to jest tylko żart dla obcokrajowcy. <zorujesz> nie, nie, nie, spróbuj, spróbuj, zjedz, jest, te flaki, tak, tak, ja zjadłem nasze danie. że <zorujesz> ale ty jest spróbuj, jest tradycja, to jest tradycja. <zorujesz> you got me a couple of times, yeah. Ale te flaki, nie jest, to jest jeszcze zupa, więc to nie jest najgorsze. Dla mnie najgorsze, dobrze, nie najgorsze, może najdziwny dla mnie. I cieszę się, że jest tylko jeden raz na rok, ja muszę patrzeć na te danie. Około czasu Wigilia, macie ryba w gararecie. Słuchaj, to jest gararetka z rybka. I w Stanach my też mamy garoletka, ale z innym smakiem. Może smak truskawki, albo maliny, albo niebieski. Niebieski jest smak, tak? Ale to jest słodkie, tak? Słodki, taki deser dla dzieci. Więc tutaj mój pierwszy Wigilia, były niespodzianka. <głos> Szadłem na tej stolik elegański, miałem krawat, dużo rodziny. Dzień dobry, dzień dobry, o Boże, będzie polskie jedzenie, kocham polskie jedzenie, o fajnie, fajnie, fajnie. I mój teściowe dało mi talerz z kareta. Z rybka. Z skóra. I ości długo jak mój palec, i nie były tylko te kawałki rybka, też były małe kawałki marchewki i małe zielone kółki, które latają jak kosmos. Też były księżyc, te jajka twarda. Czemu nie? I ona dała mi kawałek cytryny. Ja musiał uściść tej cytryny na tej rybę w garlecie i więc to robi taki cały komplet. I po 6 lat ja próbowa próbowałem myśleć, jak wygląda ten wynalazek ryby w garlecie. I teraz myślę, byłem dawne temu, może pierwsza wigilia, była kucharka w kuchni. Może nie było dużo czasu. Boże, będzie gorszy, nie mam czasu. O! I ona miała na talerz tej ryba i marchewki i groszkami i biegam w kuchni. O, o, o! i spadła na te jajka oś na danie, Do tyłu o, do garetka dla desery, wszystko, bo na jeden talerz i ona wygląda. Może być. Proszę bardzo, smacznego. Co to jest? To jest... Uh, tradycja. O, teraz. Jakaś przykrość, nawet nieduża, Pech, przypadek, zły losu traw, Innych ludzi od razu kurza Wciąga niby bagnisty staw. Zaś gdy mną zły los zakolewie, Chcąc mnie sprawić psychicznie niż... To ja to wszystko to biorę w siebie, a na zewnątrz marmury spisz. W środku wulkan na Filipinach, co udaje tylko, że śpi. A na zewnątrz ironia pina, lekkie ramion wzruszenia i do domu kieruję prędki I gdy z nerwów trafia mnie szlak Ściany mojej skromnej kuchenki Są cichymi świadkami jak... Marcheweczkę, ciach, ciach, ciach Pietruszkę, ciach, ciach, ciach Porykselerek, Siekam i nastawiam gaz na ful ból, bul, bul, a Ja siadam jak ten chrur Ham, śmietaneczka, tak, tak, tak, za smareczka, co za smak Kiełbaseczka, sucha jak wiórek Tak gotuję sobie przez dłuższy czas Aż gotów jest najwspanialszy lek na stres Żurek, żurek. Aż się nasze życie ponure Odmieniło tak nagle, że Nie musiałem uciekać w żurek Chociaż nerwy wciąż żarły mnie o, rok osiemdziesiąty dziewiąty Czerwiec, radość I w oczach blask I nadziei Promyczek złoty Że się zaczął wspaniały czas A po chwili Po twarz obmowa W polskim kotle ślina i żuć A kto z kotła wychyli głowę Zaraz inni ściągną go w dół I gazeta leci mi z ręki i nerwowy trafia mnie szlak I znów ściany mojej kuchenki Są cichymi świadkami Jak no właśnie Markoczkę, cich, cich, cich, biajec Cich, cich, cich, boryk, Ślekam, i nastawiam gaz na ful Rusyczy, bul, bul, bul A siadam jak ten król Kam. śmietaneczka, tak, tak, tak, za co za smak, Chiełbaseczka, sucha jak wiórek. Tak gotuje sobie przez dłuższy czas, aż gotuje jest najspanialszy lek na stres. Uh, uh. Żurem. żurem nie. Tu wam dodam na wspomniej strunie Myśl niegłupią, która tak brzmi, że ten żurek przeciw komu jakby lepiej smakował mi, dziś mój żurek i to mnie smuci nie burgocie, jak złoty sen. Jakich przypraw bym nie dorzucił, to smak psiakry jakiś nie ten. I tak marzę, by w swoim domu wreszcie życie normalne wieść, nie jeść przeciw czemuś czy komuś, a po prostu zwyczajnie jeść. Złość nie wraca najmniejszym echem. Na i ucichło, pretensji sto Jest normalnie, miło jest, dechę, A ja wtedy co robię, co no? I marcheweczka, ciach cich, cich, cich Pietro, przyczkę, ciach, cich, po i trach siekam, i nastawiam gaz na fum, rozsoweczek, bul, bul, bul o, ja siadam jak ten król Czekam Śmietaneczka, tak, tak, tak, za smażeczka, co za smak, kiełboseczka, sucha jak wiórek. Tak gotuje sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najspanialszy lek na stres. Żurek. Wiesław Gołas z piosenką Wojciecha Młynarskiego, a wcześniejsze wystąpienie Jima Williamsa to nagranie z krakowskiej Paki sprzed trzech lat. Jim prezentował tam fragmenty programu Amgo mówić po polsku, czyli między innymi o tradycyjnym naszym jedzeniu z perspektywy pełnego zapału i dobrych chęci Amerykanina. Pierwsze danie mamy omówione, teraz danie główne przygotowywane w doborowym towarzystwie. Łukasz Błąd przedstawi swojego gościa. Dzień dobry, witam w naszej radiowej kuchni i zapraszam na kolejną kulinarną przygodę. Tym razem spróbujemy przyrządzić sztandarowe danie kuchni włoskiej, czyli słynne spaghetti. Z wielu odmian tej pysznej potrawy na dzisiejsze popołudnie wybrałem spaghetti alla carretiera, czyli spaghetti woźnicy lub, jak tłumaczą inni, spaghetti prostaka, choć technologia jego przygotowania wcale nie jest taka prosta. Na szczęście nasze dzisiejsze gotowanie będzie nadzorował gwiazdor wielkiego formatu, zresztą pomimo stosowania różnych diet coraz większego, słynny tenor Luciano Pavarotti, witam cię Luciano To chyba znaczyło witam albo po prostu cześć, choć pewien nie jestem, bo nie znam włoskiego, ale tak czy inaczej trzeba przyznać, że powitanie było na wysokim poziomie. Ponieważ czas nagli zabierajmy się do, jak to mówią gospodynie z Podkarpacia, roboty. Podam teraz składniki potrzebne do przyrządzenia dania dla pięciu osób, choć Luciano twierdzi, że to za mało nawet dla jednej. No, ja go widziałem przy śniadaniu, więc rozumiem o co mu chodzi, ale do rzeczy. Potrzebujemy pół kilograma grubszych spaghetti dwa czosnku, 50 g pokrojonego w kostkę boczku, 80 g tuńczyka w oliwie, 200 gram borowików lub innych świeżych grzybów, oliwę z oliwek, naci zielonej pietruszki, parmezan, przecier pomidorowy oraz sól i pieprz. Zebrawszy wszystkie potrzebne produkty, przystępujemy do sporządzania naszego spaghetti według przepisu Luciana, który, jak wiadomo, gotuje doskonale. to cię Luciano tego nauczył? Mama. A, mama, no proszę, nie ma jak u mamy. Dobrze, na pewno pierwszą czynnością mamy było przy na oliwie z oliwek pokrojonego czosnku Razem z boczkiem w kosteczkach I posiekaną nacią zielonej pietruszki To wszystko razem lekko podsmażamy I kiedy czosnek osiągnie już pożądany Złocisty kolor Dokładamy oczyszczone i pokrojone w plasterki grzyby Całość pozostawiamy na małym ogniu Na jakieś 20 minut Po czym dodajemy lekko rozdrobnionego tuńczyka I zostawiamy na ogniu na kolejne 10 minut W międzyczasie nastawiamy W większym garnku wodę Co właśnie czynię? Luciano, co teraz zrobisz z wodą? Oso! No oczywiście, sól jest konieczna, bo woda musi być... jaka, Luciano? Słona, słono. Tak jest, bo makaron, najlepiej z mąki 500 z wyselekcjonowanych przenic konsumpcyjnych, gotujemy al dente w dużej ilości osolonej wody. My sos i makaron mamy już wcześniej przygotowane. Odcedzamy tylko teraz makaron i łączymy go z kilkoma łyżkami gorącego przecieru pomidorowego i przygotowanym sosem, a następnie, Luciano, dodajemy trochę sera. Tak, trochę sera typu parmezan, choć ja osobiście parmezanu nie dodaję, bo bo mój żołądek tego nie trawia, twój Luciano! A, mi trafi... a to tylko pogratulować. Ja tylko jeszcze wspomnę, że całość podajemy natychmiast po przygotowaniu. Yy, Luciano, proszę, to jest twoja porcja do spróbowania. Co? No dobra, weź wszystko. Gdzie Luciano jadasz najchętniej? Al Na balkonie, a, no, tak, słynny balkon pawarodkiego w neapolitańskiej willi. No, my tu niestety balkonu nie mamy, ale chyba smakuje, prawda? Fasie! Smakuje i to chyba bardzo. Ja już się żegnam, a już niebawem kolejna kasza u kasza. Zapraszam. Luciano chyba jednak chce, by mu dotrzymał towarzystwa. W niedzielę deszcz, bez przerwy deszcz. A miała być pogoda, więc może by tak pójść coś zjeść Do knajpy nie opodal. A jak zjeść to i wypić, a jak wypić to i zjeść Trochę harmonii, trochę skrzypiec, żeby przetrzymać deszcz A jak pić to i tańczyć, a jak tańczyć to i pić zdrowie kolesia, który płaci mało takich dziś Może kasę rozprób w banku, może w handlu zrobił manko i dlatego poszedł w tango, a my z nim. Bo jak zjeść to i wypić, a jak wypić to do dna, bufę do ściany warto przybić, bo się na gości pcha, a jak pić to i tańczyć, a jak tańczyć to nie samo. Jedno spojrzenie mnie wystarczy, skąd ja panią znam A jak znam, a jak znam, no to w tango Płyniesz ty, płynę ja z całą knajpą Bo jak zjeść, to i wypić, a jak wypić, to i zjeść Trochę harmonii, trochę skrzypiec, żeby przetrzymać deszcz A jak pić, to i tańczyć, a jak tańczyć, to nie sam Jakże mogło być inaczej, gdy się w czubie ma Dała dęba już orkiestra Reszta forsy się rozeszła Tylko deszcz nie może przestać No i ja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 i dlatego poszedł w tango, my z nim Bo jak zjeść, to i wypić, a jak wypić, to do dna Bufet do ściany warto przybić, bo się na gości pcha A jak pić, to i tańczyć, a jak tańczyć, to nie sam Jedno spojrzenie mnie wystarczy, skąd ja po znam A jak znam, a jak znam, no to w tango płyniesz ty Płynę ja z najpół, po tap typtaptaptyry, tap rybta, tap tap tap tap tarara. ra ra ra to ra tańczyć, ra ra tańczyć, ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra tańczyć, Jarema Stępowski w ten sposób płynnie przeprowadził nas do kolejnego elementu. Kompocik, herbatka, kawa i inne. Popijamy bezmyślnie, bez należytej im uwagi i szacunku. Nie można tak. Przeciwko tego typu ignorancji głos zabierze sekcja muzyczna Kołątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn wtedy jeszcze z Olą. Bardziej lubię piwko, bo Mogę je ze sobą wszędzie wziąć. Bo jest eleganckie, a cena rozsądna Gasi pragnienie, dobrze się z nim wygląda Po piwku od razu lepiej się myśli Po piwku coś miłego się przyśni Po piwku nawet dobrze się pracuje Po piwku po prostu najlepiej się czuje Piwko, piwko, piwko, piweczko Piwko, piwko, piwko, piweczko Piwko, piwko, piwko, piweczko piwko, piwko, piwko po piwku od razu jestem przystojny Gdyby Putin pił piwko, nie byłoby wojny Jeśli kochasz ją najbardziej na świecie Zamiast kwiatów podaruj piwko kobiecie A najbardziej lubię piwko wieczorem Po ciężkim dniu w pracy albo w szkole A jeśli ktoś twierdzi, że to głupia rozrywka Ten chyba nigdy w życiu Nigdy nie pił piwka Piwko, piwko, piwko, piweczko Piwko, piwko, piwko, piweczko Piwko, piwko, piwko, piweczko Piwko, piwko, piwko, piwko Jeszcze raz Pisko, pisko, piko, piweczko, pisko, pisko, piko, piweczko, pisko, pisko, piko, piweczko, pisko, pisko, piko. Lecz bywa tak, że jest bardzo źle i piwko nagle skończy się, lecz wtedy możesz liczyć na kolegę Co jak dobrą nowinę przyniesie ci z Bo bo nie ryba, żeby pić wodę Więc przed z piwkiem dwa na głowę, bo dobrze jest wypić, zanim się zaśnie Jedno lub dwa, najlepiej piętnaście Piwko, piwko, piwko, piweczko, piwko, piwko, piwko, piweczko, piwko, piwko, piwko, piweczko, piwko, piwko, piwko. Pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, Autopromocja.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 Południe. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Za 24 minuty będzie godzina 15. W dzisiejszej powtórce z rozrywki, przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego, Stanisław Zygmunt pojawi się jako niedzielny przyjaciel, Wiktor Zborowski zaśpiewa piosenkę Włodzimierza Wysockiego, a Wanda Łuczycka i Bronisław Pawlik będą opanowywać skupienie. Dzień dobry, to ja, twój niedzielny przyjaciel, który obawia się, że to przereklamowane słońce zaczyna już chyba zbyt swawolnie sobie poczynać, bo tak ostatnio zdurniałem, że wyobraź sobie, poszedłem do parku i to nie bynajmniej jak zwykle w celu degustacji odpowiednich produktów spożywczych na ławce czy w krzakach, ale... Poszedłem odpocząć na tak zwany spacer. No, oczywiście człowiek szybko się takim odpoczywaniem męczy, no więc usiadłem po dwóch, trzech minutach na ławce. Patrzę, leży książka. Okazuje się akcja. Tak raz się nazywa, uwolnij książkę. No lepiej już by prowadzili akcję "uwolni forsę, czy uwolnij browar. To tak na marginesie. Książkę jak się okazało napisał, Słynny aktor Łapicki. No Przeczytałem trochę i mówię ci, no co tam było, nie żałuję. Artysta przyznał się w swoim dziele, w tej uwolnionej książce, że za czasów starej komuny on czuł się zniewolony, tak jak przedtem widocznie ta książka. I żeby o tym zniewoleniu zapomnieć, Wyobraź sobie, że pił podczas przedstawień. <śmiech> Żebym ja o tym wiedział wcześniej, to parę razy bym na bank do teatru poszedł. No, w każdym razie odczułem wtedy w sobie, czytając to, pewne, że tak powiem, pierwiastki aktorskie. No i jeszcze poszedłem do kolegów, namówiłem ich, razem zebraliśmy się, udaliśmy się do jednego z ostatnich działających w naszych okolicach Domu Kultury i założyliśmy, wyobraź sobie, tak, teatr amatorski. No, spróbowaliśmy najpierw w repertuarze klasycznym się znaleźć, ale jakoś nam nie szło, bo to nas tylko paru chłopa ciężko o repertuar, o sztukę, na taką obsadę, a jak już nawet kierowniczka coś znalazła, to ten tekst jakoś do głów nie wchodził, no to postanowiliśmy się przekształcić w teatr taki współczesny, posługujący się tak zwanym żywym językiem naszej subkultury. No i. Myśmy te próby tam jakieś tam machali, machali, wreszcie próba generalna, przychodzi dyrekcja nasza, przyszła dzielnica, lokalna prasa, no w sumie chyba z dziesięć kobitek. No i po pierwszych naszych słowach kobitki zaczerwieniły się, po dziesięciu minutach wyszły. No i kierowniczka wtedy wyjaśniła nam, że no spektakl ten w zasadzie się im spodobał, tyle mówi, że trzeba będzie jeszcze wywalić z niego wszystkie słowa uważane powszechnie za nieprzyzwoite. No to łbami pokiwaliśmy i z bólem serca wywaliliśmy te wszystkie bluzgi. No i tak powstał pierwszy w naszym mieście teatr Pantomimy. Zapraszam wszystkich na codzienne spektakle. Zrozumieć nas trudno nie jest, bo wszelkie ruchy i gesty mamy bardzo powolne. Teatr in wajcjo. Dlaczego mam ciągle być zwykłym bandytą? Nie lepiej to przystać do... Antysemitów. Do antysemitów Uzywaniem się cieszą I jest w ich stronie Entuzjazm powszechny I miłość milionów Uzywaniem się cieszą I jest w ich stronie Entuzjazm powszechny I miłość milionów Podjąłem decyzję, więc wcielę ją w życie Lecz że właściwie, co mówi Semici A jeśli to zwykli, porządnie Rosjanie Podpadnę milicji i znów będzie na mnie Spytałem koleżkę, jak kwestię te widzi Wyjaśnił mi wreszcie Semici to Żydzi Jak tak nie ma sprawy i wszystko jest fajnie Porzucam obawy, zaczynam działalność Jak tak nie ma sprawy i wszystko jest fajnie Porzucam obawy Zaczynam działalność W ten problem pojawił się wręcz nadzwyczajny Co zrobić z genialnym Albertem Einsteinem? Wątpliwość rzecz zwykła Więc spytać się wolno Co zrobić na przykład za bramem Lincoln? Cewitą był Czeplin, największy król kina. Cewitą był Kapler, co siadł za Stalina Mój druh Rabinowicz Ofiary faszyzmu, też w mory Mój druh Rabinowicz Podobno sam twórca marksizmu Shhh. Podobno Tu kumpel mój! Znawca raz, wam nie oświecił Żydostwo domacy dodaje krew dzieci Ktoś także w piwiarniów problem poruszał To Żydzi bezkarnie zabili Chrystusa My znamy tych drani my wiemy, że oni Bez jazd się w co nad słoniem mi Semici to przez nich w szlak i przepadł rodzaj przyszło się do Kurska pod Omskiem, to samo pod Tomskiem, lecz los sprawiedliwą szykuje im pomstę. Więc Dawaj, program da! nasz dawny, znowu ożyje, pod hasłem biżed Bo właśnie, co, co ty robisz właściwie? Skupiam się. To ty musisz się skupiać akurat teraz, kiedy ja wracam do domu po ciężko i mogę chyba powiedzieć owocnie przepracowanym dniu? Co ci? Co ci? Ja cię ci kiedy zabraniam skupiać? Skupia się, proszę bardzo. Ale, ale nie, nie teraz. Mogłaś się skupiać, jak nie było. Ale, albo, ale proszę bardzo, skupia się wieczorem, po kolacji, A teraz... Właśnie gdzie, gdzie, się skupia. Nie moje kapcie? Szlafro. Gdzie co. Co? Czyś mi mówi, że piwo jest w lodówce. Aha. A. Oj, rzeczywiście mm, mm. rzeczywiście. Paskus, ale dobrze robię. A nie, co, co, co, co to ja o kroplach mówię, przepraszam. Co ty tu o piwie powiedzieć? Powiedz mi, Dobre, ale paskudnie robi. A ja że... Właściwie wcale nie źle robi. Dziwia, czy, czy ty przez wzgląd na długie lata naszego niełatwego, ale mogę chyba powiedzieć szczęśliwego małżeństwa, możesz mi wyznać, co robisz? Mogę. Czytałeś w literaturze? Hmm. Oczywiście, jasne, ale... Co? Wspomnienia jasno widzę. A, tego, że no, oczywiście, tak, taka ciekawostka. Tak. Żadna ciekawostka. Przeczytałam i stosuję. Praktycznie? Praktycznie. Patrzę na twoją Dzień. fotografię. Dzień. Tylko, tylko bez, bez tych sanacyjnych przebojów. Dobrze? Patrzę Dzień. Dzień. i wszystko widzę. Na którą fotografię? Tą z dowodu. Przed roku. Eee, yes, tam można zobaczyć najwyżej lewe ucho? A co robiłeś 17 maja 1971? Dziuniu, panu się, też nie pamiętam. Ty nie pamiętasz, a ja widzę. No no, co widzisz? Co widzisz? Co, co, co, co tam było do oglądania? Bardzo ciekawe. O, raz mi się zdarzyło. Trzy lata temu, a teraz mi tutaj wyjeżdża. A 3 kwietnia 1973? W zeszłym roku. A co to był za dzień? Piątek. To, to wykluczone. W piątki mam narady. No widzisz, że się nie potwierdza? No bo mnie Nic. peszysz. Nie chcesz współpracować. Ten Jasnowic też pisze. Że jak jest ktoś niechętny, to gorzej widzi. dziwni to są przesądy. No, przesądy. O czarnym kocie, że pecha przynosi, też się kiedyś mówiło, że przesądy. No bo nie przynosił. A teraz przynosi czy nie? No, no. w zasadzie... Przynosi czy nie? W zasadzie tak. A, widzisz. I nic nie widzę. Jeśli przynosi pecha, to przynosi go niesłusznie. Ze wstecznych, reakcyjnych pozycji. I takim pechem nie będziemy się przejmować. To jest obcy nam pech. E, pech to jest pech i tyle. Ty się zupełnie nie znasz na pecha. Ach, mordeczka, nie denerwuj Le się. Zapal lepiej telewizor. To wygrał wybory, ciekawe jest. W Anglii? Jasne, że w Anglii. Wilson wygrał. Ledwo spojrzałam na jego fotografię. O, na to chwała to znaczy, że to dla nas lepiej? No, w zasadzie już. Wszystko jedno. To dlaczego chwała? Bo ktoś wygrał i mamy to poza sobą. Jeszcze raz się udało. Ty, ty nic nie rozumiesz, bo się nic nie znasz na polityce. Mordeczka, muszę. Ale powinnaś. To, że taka księżniczka Aleksandra ofiarowała nam kanapę, to jest ważne wydarzenie. To, to nie pozostanie bez wpływu. A po co nam kanapa? Na zamek. A nie masz fotografii tej księżniczki? Jakbym popatrzyła kupiła się. Zaraz bym wiedziała, czy jeszcze nam coś da. Patrz pa, pa, pa, pa, telewizor. A to ona. I ta kanapa. Ta, ta sama. Jednak to nasze okno na świat. Dolej piwa. Akademia Rozrywki przed nami jeszcze jedna propozycja około obiadowa. tym razem od Bartłomieja bredę, Następnie, czym prędzej, deser, bo to już najwyższa pora. Obiad na mieście. Ciekawe, czy ona wreszcie zje ze mną obiad na mieście. Użyłbym najlepszej zastawy, gdy ten obiad byłby już gotów. W roli serwet zaś służyłaby mapa dzielnicy Mokotów. Byśmy w gastronomicznym proteście, nie jedząc, jedli na mieście. Wody z cytryną stałyby szklanki tam, gdzie baseny są, warszawianki. Rosołu świeciłoby oko tam, gdzie park i staw, morskie oko. A półmisek z królikiem karnie przykryłby zaś królikarnie. Buraka pieczony korzeń spocząłby na domaniewskim mordorze. Nie, to są żarty, bo tak na serio mordor nakryłbym mizerią. Zatem czekam, aż ona wreszcie zgodzi się zjeść ze mną na mieście i drże w duchu na myśl, że woli spożywać obiad na woli. Słodko się żyje, a jeszcze i słodziej się da Bezą mnie, bezą mnie kuszą Bezą, bo stuszą to głos mój, policzą za dwa Beze mnie, beze mnie muszą cukier na lukier i pianę te bić beze mnie beze mnie muszą cierpko i kwaśno i przaśno bo różnie chcę żyć mam ja znajomą a ona wiadomość że jutro zakończy się świat i mam znajomego dobrego, Bo w oczach ma radość im mgłę sprzed stu lat Bezą mnie, bezą mnie kuszą Beza populi, otuli, półkuli i kraj Bezą mnie, bezą nie wzruszą Zjaj się ją Chyba przepraszam dla jaj Beze mnie, beze mnie muszą Mienić ten cukier na lukier i pian. Cierpko i kwaśno i przaśno Bo różnie chce żyć A ten mój znajomy ma cztery balkony I pomysł, że za jakiś czas Zaprosi do domu i razem z balkonu Któregoś wyjrzymy na świat Beze mnie, bez mnie mój. B, mnie zrobią, a niech tam, niech będę i B, be. Beze mnie, niech mnie, niech B, niech mnie z uwagi B, Katarzyna Żak z piosenką, której słowa napisał Andrzej Poniedzielski. No, do usłyszenia jeszcze wizja śniadaniowa Piotra Bukartyka. To będzie jedno z nagrań upamiętniających jego piątkowo-poranne, czyli prawie śniadaniowe. To zależy, kto kiedy wstaje. Rozmowy z redaktorem Wojciechem Manem. Słuchamy, dziękujemy. Tempo Miał tak brazylijsko, to jeszcze raz próbuję, Aż na co I znowu nie mam marakasa. Dobra, śpiewam Z rana mózg nie tego działa A więc kawę robisz mu No i skaczesz po kanałach Otrząsnął się ze snu, tu National Geographic, tam powiedzmy CNN, ale zdarza się, że trafisz w referendum. I nagle ci zadziwi, w śniadaniowa TV, i nic nie będzie tym, czym być się zdaje. O smaku szminki Słowa jak Lantrynki Co prędzej zemdlą Niż się nimi najesz, Prowadzącej Towarzyszy Znakomitych Gości dwóch Słuchasz i choć Wszystko słyszysz Czujesz jakbyś tracił słuch Jeden wzięty wizarzysta A drugi słynny spec od diet Twój mózg docyczysta Zresetują wnet I nagle cię zadziwi Śniadaniowa TV I nic nie będzie tym czym być się zdaje. smaku śminki, słowa jak lantrynki, co prędzej zemdlą, niż się nimi najesz. Daj solo jakieś. Tego nam brakowało, tydzień temu. na jednej stronie, proszę... Jak zapewne państwo słyszą, trochę zrządzą dziś to fakt, ale, ale muszę coś napisać, a jakoś mi tematu brak. A gdy się gadać nie ma o czym, to gada się o byle czym, dlatego dziś szczególnie proponowałbym. Na sałatkę z brukwi, ranking kremów, weekend w spa i w ogóle. A panu z rakiem prostaty już dziękujemy i zapraszamy do naszej kuchni. W taki ukłon w strunę pana redaktora, jak zwykle tranej niespodzianej.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 Ech, w to się nie wcisnę. Gdzie znajdę coś większego? Only new. Oferta, w której się zmieścisz. 13 giga oraz rozmowę SMS-y i mmsy bez limitu. Do wszystkich za maks. 39 zł miesięcznie w usłudze. Jeden na wszystko. A jak nie używasz, nie płacisz. Kup na newmobile.pl. Panie lektorze, co mamy dla fanów kina z okazji urodzin Kanal Plus? Panie Rafale, Kanal Plus do wypróbowania za 21 zł na start. Panie lektorze, a dla kibiców coś się znajdzie? Panie Rafale, wszystkie mecze Mistrzostw Europy 2016 bez dodatkowych opłat w ofercie z MultiRoom. A jak to zamówić, panie lektorze? Panie Rafale, wejdź na ncplus.pl albo odwiedź punkt sprzedaży. Dzięki, panie lektorze. Panie Rafale, po to tu jestem. 21 zł to cena po wyrażeniu zgód marketingowych zależna od warunków promocji dostępnych na ncpl.pl i w punktach sprzedaży Multirum na 24 miesiące. Abonent ponosi opłaty za Multirum zgodne ze szczegółowymi warunkami. Supermarket Piotr i Paweł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 To program Trzeci Polskich Rewia. Środa, 25 maja jest 15. Anna zaleśna na i Krzysztof Zygrewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Nadia Sawczanko już w domu. Ukraińska pilotka wróciła do kraju po tym, jak władze w Kijowie wymieniły ją na dwóch rosyjskich żołnierzy. Strajk pielęgniarek w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka trwa. Dwie tury dzisiejszych negocjacji nie przyniosły porozumienia. Za godzinę początek kolejnych rozmów. Bezrobocie w kwietniu najniższe od ponad 7 lat, a według ekspertów w kolejnych miesiącach będzie jeszcze lepiej. Na lotnisku witał ją prezydent Ukrainy, rodzina i mieszkańcy Kijowa. Nadia Sawczenko już w kraju. Tuż po wylądowaniu ukraińska pilotka podziękowała za odzyskanie wolności. Sawczenko została wymieniona na oficerów rosyjskiego wywiadu. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Nadia Sawczynko z Rosji do Kijowa przywiózł prezydencki samolot. Wcześniej Petro Poroszenko ułaskawił dwóch rosyjskich oficerów wywiadu skazanych w Kijowie za prowadzenie działań wojennych w Donbasie. I to właśnie dwójkę Rosjan wymieniono na ukraińską oficer. Porwana dwa lata temu z Donbasu Nadia Sawczynko została skazana w Rosji na 22 lata łagru za rzekomy udział w zabójstwie rosyjskich dziennikarzy. Zwolnienia Sawczynko domagały się ukraińskie władze, ale też Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Z Kijowa Paweł Buszko, Polska. Do trzech razy sztuka. Za godzinę powinna rozpocząć się kolejna runda negocjacji między dyrekcją Centrum Zdrowia Dziecka a strajkującymi pielęgniarkami. Dziś już trzecia. Dwie poprzednie zakończyły się bez porozumienia. Pielęgniarki domagają się podwyżek i zwiększenia obsady na oddziałach. Trwający od wczoraj w Centrum Zdrowia Dziecka protest popiera Warszawska Izba Pielęgniarki Położnej. Według Wiesławy Załuskiej skarbnik Izby, wszystkim pielęgniarkom wypłacane są podwyżki na mocy rozporządzenia wydanego przez poprzedniego ministra Mariana Zembale. Nie są to jednak kwoty wpisane w pensję zasadniczą ma jedynie dodatki. Generalnie każda z pielęgniarek dostaje przeciętnie 230 zł netto. Jest to dodatek, więc nie jest to wynagrodzenie, które jest włączone na stałe do pensji. Liczymy na to, że będzie to utrzymane. Jeżeli nie należy się liczyć z tym, że będzie następna fala protestów, wtedy na skalę ogólnopolską. W momencie, kiedy jedna z pielęgniarek odchodzi na emerytury, to już na jej miejsce się nie przyjmuje żadne inne. Jacek Wojciechowski, Warszawska Izba Pielęgniarek i Położnych. A nawet jeśli, będzie się jeszcze przez jakiś czas uczyć. Pielęgniarki, które kończą studia, nie mają ty tylu godzin praktyki, co miały poprzednio edukowane pielęgniarki. Też jestem pielęgniarką, nie trzeba daleko szukać w szpitalu na szaserów. Na samej kardiologii brakuje 12 pielęgniarek. Pielęgniarki odchodzą, szukają innego zatrudnienia, nie w zawodzie. Pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka domagają się 400 zł podwyżki i zwiększenia liczby etatów. Znów bardzo dobre informacje z rynku pracy. Bezrobocie po raz pierwszy w tym roku spadło poniżej 10%. Jak podał Główny Urząd Statystyczny w kwietniu wyniosło 9,5%. To najlepszy wynik od ponad 7 lat, a jeśli chodzi o miesiąc kwiecień, tak dobrych danych nie było od 25 lat. Powoli zbliżamy się do chwili, kiedy wzrostowi gospodarczemu może zagrozić brak wolnych rąk do pracy, komentuje te dane gus -u ekonomista banku BZWBK Piotr Bielski bo w tej chwili już to bezrobocie jest na takim poziomie, na jakim nie było od, w zasadzie od kryzysu 2009 roku i wykwalifikowanych pracowników jest bardzo trudno znaleźć, także myślę, że na pewno trzeba się liczyć z tym, że koszty pracy, poziom wynagrodzeń po prostu będzie musiał przyspieszać, bo coraz trudniej znaleźć firmom ludzi na rynku pracy. Także główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek prognozuje, że w kolejnych miesiącach sytuacja na rynku pracy będzie się poprawiać. Sytuacja na rynku pracy jest rzeczywiście całkiem niezła. To z jednej strony pokazują dane dotyczące bezrobocia, które zmniejsza się z miesiąca na miesiąc, ale również w sektorze przedsiębiorstw dane dotyczące zatrudnienia dotyczące płac pokazują, że rzeczywiście następuje na tym rynku poprawa. Więc kolejne miesiące, biorąc pod uwagę to, że mamy w tej chwili wiosna, zbliżają się miesiące letnie i pełnia prac sezonowych, na pewno przyniosą dalsze obniżanie się stopy bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w kwietniu była niższa niż w marcu o ponad 80 tysięcy. Afgańscy talibowie mają nowego lidera. Poprzedni muła Mansur zginął w amerykańskim nalocie. Nowym dowódcą rebeliantów został radykalny Maulawi Hibatullah Hakunzada. Wcześniej był on zastępcą lidera grupy i odpowiadał za talibskie sądownictwo, wymierzające radykalne kary za czyny, które według bojowników były sprzeczne z islamem. Według nieoficjalnych informacji zabity niedawno mułamansur Mansur już wcześniej miał mianować obecnego lidera swoim następcą. Eksperci uważają, że talibowie w dalszym ciągu będą prowadzić ataki i nie będą chcieli przyłączyć się do rozmów pokojowych z władzami Afganistanu. Ich nowy lider jest bowiem jednym z największych radykałów wśród ścisłego kierownictwa. Równocześnie jednak po raz pierwszy w Talibowie nie tylko oficjalnie poinformowali o nowym dowódcy, ale nawet zamieścili w internecie jego zdjęcie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis trójki. W nocy przelotne opady deszczu na zachodzie, południu i na Podlasiu. 9 stopni na Mazurach, do 13 na Mazowszu i Dolnym Śląsku. Jutro na północnym wschodzie i w centrum słonecznie przelotny deszcz i burze na zachodzie i południu. Oraz na Lubelszczyźnie. Termometry pokażą w trójmieście 18 stopni, w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Krakowie. We Wrocławiu 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Doktor Helena Pys jest lekarką i od 25 lat prowadzi ośrodek rehabilitacji trendowatych w Indiach. Mówię o sobie, że jest matką wielu dzieci i dorosłych, którym daje zdrowie, dach nad głową, miłość i szansę na nowe życie. Mamieść Dziwodaja. Zapraszam w czwartek po 17. grażna Dobroń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.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 już trwa najgorętszy sezon grillowy w Lidlu więc zaproś rodzinę, dzwoń po znajomych i wrzućcie na ruszt coś naprawdę pysznego bo teraz w Lidlu Grill Fan, czyli szeroki asortyment produktów na grilla w gorących cenach na przykład karkówka wieprzowa w marynacie różne rodzaje, tylko 6,99 za 600 g 6,99 a kiełbasa śląska XXL 1,3 kg, jedynie 12,99 tylko 12,99 Lidl, co tydzień coś nowego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 Witam, Henryk Sytner. Niektórzy kupują nowe rowery, inni sięgają po używany sprzęt. Co w nim przejrzeć, aby jazda była bezpieczna? To bardzo ważne pytanie, zwłaszcza jeśli dwa kółka nie były przez kilka miesięcy konserwowane, a przechowywano je w piwnicy, na strychu czy balkonie. Przegląd jest wtedy konieczny, co chyba potwierdzi mój gość, ekspert kolarski Tomasz Piątkowski ze Timu na co zwrócić szczególną no uwagę. No więc y, pamiętajmy o tym, że rower przychowany, szczególnie te przychowane na balkonzie w nieogrzewanych, wilgotnych pomieszczeniach wymagają dość gruntownego przejrzenia. Oprócz tego, że ogumienie może być wsparciałe, może być zniszczone, to pamiętajmy o tym, że wszelkie elementy, które uległy korozji, Trzeba albo pozbawić te rdzy i nasmarować, albo je wręcz wymienić, szczególnie elementy napędu, a więc zębatek, zarówno kasety, jak i przedniej zębatki, jak i łańcucha przede wszystkim. Układ hamulcowy musi być świetnie przygotowany do jazdy, i to zarówno jeśli chodzi o hamulce szczękowe, jak i hamulce tarczowe. Można je? Musi wyregulować być wyregulowane. Musi, można, jeżeli ktoś potrafi, to tak, a jeżeli nie, to rower trzeba oddać do serwisu. Pamiętajmy o tym, że rowerem poruszamy się dość szybko, dość wysoko siedzimy i wszelkiego rodzaju niesprawności sprzętu mogą skutkować wypadkami, upadkami, a to może się bardzo źle skończyć. O łańcuchu powiedziałem, że trzeba go drzewić i nasmarować, to są podstawowe sprawy, jeżeli jest rozciągnięty. W poprzednim sezonie trzeba go wymienić. Oświetlenie? Oświetlenie jest niezbędne. My nie oświetlamy oświetleniem rowerowym drogi, natomiast dajemy sygnał innym użytkownikom drogi, że jesteśmy na tej drodze. Szczególnie istotne jest oświetlenie tylne, żeby osoby, szczególnie kierowcy, którzy nas widzą, wtedy nas omijają i zachowują bezpieczną odległość od nas. Gdy wszystko sprawdzimy, możemy ruszać uczestnicząc w 46. wakacjach na dwóch kółkach. Nasz konkurs dostępny jest głównie dla uczniów. Górna granica wieku to 19 lat. Zadanie do wykonania jest bardzo proste. Urządzić indywidualnie lub w zespole wycieczkę kolarską na dowolnym dystansie. Można to zrobić już teraz, nie czekając na wakacje. Oczekujemy na sprawozdanie właśnie z tej wyprawy. Jury wybierze autorów najciekawszych kronik. Nagrodą będzie udział w finałowym rajdzie po Karkonoszach, a później hiszpańskim wybrzeżem Costa Calida. Czekamy na sprawozdania pod adresem Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka, 3 przez 5 przez 7, 00977, Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka.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 donacji trójki. No tak, nie będę powtarzał Państwu tytułu tego programu, powiem tylko, że mamy 40 mniej więcej 5 minut, ale dziś będzie się tyle działo, że jakby tych minut było troszeczkę mniej. Yy, Agnieszka Łukasiewicz będzie realizować audycję. Grzegorz Zambrowski za chwilkę usiądzie przy komputerze, a ja, Piotr Kaczkowski, już siedzę przy mikrofonie, otworzyłem nawet ekran yy, naszego studiu komputera. Adres yy, korzystam ze skrzynki Minimax. Proszę więc adresować minimax@polskieradio.pl. A pierwszą niespodziankę Pierwszą niespodziankę chciałbym zapowiedzieć za 3,5 minuty. Thank you. już państwo zdążyli napisać, jak pięknie napisali państwo i fantastyczny, cieplutki, jak pledzik zielony Ray Wilson. To ja, powiem państwu, szybko mu to przetłumaczyłem. Like a warm blanket. <grywa> Dziękuję, Thank you. It's nice. Yeah, yeah. To jest pierwsza niespodzianka dzisiaj. Ray Wilson y, przejeżdżał myśliwiecką, pomyślał sobie, a wpadnę, co mi tam zajrzę, y, Osiemnaście lat temu się poznałem z tym, co te tonacje prowadzi. Uh, I'm mm, reminding myself of uh, the very first time we met. And that was at... Uh, uh, the Genesis Studios, yes, wasn't it? Yes, 1997. Mm -hmm. And then... Uh, Dzień dobry Polsko, Katowice. Mm -hmm. and, uh, and then so many times we did not see each other. Yeah. We just, heard, we just knew about our existence. Mm -hmm. Właściwie nie spotykaliśmy się często, tylko y, wiedzieliśmy o swoim istnieniu. Ja wiedziałem o jego płytach, a on wiedział o tym, że nie mogę zapowiedzieć jego koncertu, bo będą mnie y, kroić dobrzy ludzie w szpitalu, ale dobrze pokroili widocznie. Y, jeszcze będzie troszkę niespodzianek. Tell us about the new record. It, y, I must say, i told the listeners this is like a slow, dissolving pill <laughs> Jak kapsułka, która się Yes, and when you drink it, it makes you feel better. <laughs> a gdy pijesz, to <laughs> się yeah i re I really wanted uh, to write short stories, and I wanted the the, the lyric, the text to really matter because so often nowadays in music it doesn't matter but I wanted this to matter so every song has a story chciał napisać yy, nowelki. i chciał żeby każda nowelka miała sens bo w obecnym świecie bardzo często teksty nie potrzebują nie mają sensu a on chciał żeby każdy każdy tekst miał sens yes. yes and um, you know I've, I've... I talk about uh, p the, peaceful, uh, the importance of being peaceful, the importance of not hating someone, you know. Not... Ważne jest, żeby y, zachować spokój, pokój, and żeby nie nienawidzieć. Which is very important. And, and uh, patience. Ważna jest cierpliwość. Mm -hmm. So these kind of basic values in life is what I really sing about. To są, to są te drobne, proste sprawy, o których e, chciał i zaśpiewał na tej nowej płycie. The, you say they are uh, simple and important. Uh, they, are not, they are not very simple. Not in today's world. We, we complicate them, don't <laughs> we? <laughs> to prawda, to prawda. My te sprawy, my utrudniamy świat. Te sprawy były kiedyś proste, były najłatwiejsze, a teraz jakoś skomplikowały. Hmm. There are nine your own yeah. and one that From Pink Floyd. most of us loved For some time, yeah, it's a beautiful song called "High Hopes," um from the division Bell album, and I like the the the idea of "high hopes is in itself is a is a very positive statement, you know, because we all have or should have high hopes for ourselves. Ten utwór, który pierwsze państwo chyba poznali z tej płyty, gdy ona się pojawiła, jeszcze nie była cała, parę tygodni temu, to dowiedzieli się państwo, że no, jest taki utwór grupy Pink Floyd, że on jest z płyty Division Bell z 1994 roku. Mówi Ray, że to bardzo ważny utwór, ponieważ on jest właśnie... On zawiera te nadzieje w sobie. Do you remember the first time you had this Pink Floyd album? Yes, because it was it was released around about the time when I was with Stiltskin and had this number one single. Um, so that was what ninety four or something like that. It was released around about 20 that time. Twenty something March nineteen ninety four. I remember. That's right. This this being well. At the time, the changes in Poland, and this was this was one of the very first records really? that that was released in Poland the same day that it was released everywhere else. Wow! Not like the previous albums. Okay, okay. Um, on this uh, on this new album, uh, there is a song that uh, I would like you to tell us about. Uh, old book. Mm -hmm. On the Shelf, the the opening track. Pierwszy utwór otwierający ten nowy album Ray Wilsona. Chciałbym, żeby oni mu opowiedział, ale może najpierw po prostu posłuchamy. Can we listen to the song first? Yes, yeah. we can, sure. Państwo sami otworzyli tę płytę. Ona jest już, już jest oficjalnie, od kilku dni. I nastawili to, to byłby pierwszy utwór. A specjalnym gościem w audycji jest Ray Wilson. I jego album, są for a Friend. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. Donoszą Państwo, że Państwo są w drodze już na ten bardzo długi weekend. Ale to mi się poszczęściło. Jestem z Państwem na samym początku i prawdopodobnie będę w ostatnich godzinach tego bardzo długiego weekendu. Kiedyś tak nie było. Był piątrek od piątr, piątrku do niedzieli, a teraz proszę bardzo. Środa? Parę minut po 15. Państwo już w drodze. Ray Wilson w i obiecał, że opowie. Can you tell us about the, the, that song Old Book on the Shelf? Yeah, w w when I was thirty years old, which, 30 lat? Um, I had my my first real life crisis. pierwszy kryzys. I, I met you twenty eight nine. Yeah, you met so me the, shortly before that. The so, the crisis was after Genesis. Yes, Disbanded. Uh, exactly. Yes, because I was lost. I thought, what do I do now? Um, co będę robił teraz, kiedy Genesis już nie istnieje? And, um, I read a book at the time by Paulo Coelho. Called, wtedy przeczytał książkę Paulo Coelho. Uh, called The Alchemist. Alchemist. Alchemist. You know the, the book, very famous book. Yes. And that book changed my life, I think. It changed the way I was thinking about life. I Ta książka zmieniła jego życie i zmieniła sposób, w jaki o życiu myśli. And the song Old Book on the Shelf is effectively that story. To jest ta książka, ten uswór, to jest ta opowieść o, ale to bardzo piękne, książkę, <laughs> która uratowała mnie. Um, it is about that time, I think, uh, when you had your doubts, that I uh, talked to uh, the writer and we talked really? about, yeah, but the. Chyba mniej więcej wtedy. I państwo opowiadają. Most of, most of the, most of the uh, conversation was about Peter Gabriel. <laughs> Interesting. No, akurat wtedy, no tak, bo, bo trzeba było uh, i poruszyć sprawy. Uh, I was told, I cannot tell you who by, that uh, you Uh, close to record another album and release it this year? Mm. Just tell me yes or no. Yes. Ok. E, <laughs> I teraz my porozmawiamy o tym, bo jak się okazuje, płyta właśnie się ukazała, ale on ma w następną. Half Past jest punktualnie w pół do szesnastej. O tej porze od some thirty years ago I told you about Half past. Mm -hmm. I play Led, Ze Led Zeppelin's song. Good idea. This is no coincidence. Nie ma przypadku, że akurat dziś i tydzień temu i dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o katowickim spotku. Tego utworu nie słyszeliśmy chyba właśnie od wiosny 1998 roku. Drobny fragmencik. Oczywiście, że to tylko fragment, ale dzisiaj pośpieszna audycja, jak Państwo wiedzą. A teraz ten sami mogą Państwo nawet yy, zadać artyście pytanie. Yy, Minimaxet Polski radio razem. razem.pl yy, 18 lat yy, minęło od yy, tego koncertu? 98 rok, tak? 18 lat od wydania tej płyty nie było tego utworu na płycie oczywiście Walking to Clarksdale, ale on był obok i wtedy cieszył państwa uszy też fragment The Window. A w studiu jest uh, Ray Wilson. Hello. Another record? Another song? Another record? <laughs> Another CD? Ja, yeah, I'm busy. I, I, I just love to create music. Well, tell us about the new one, the new, new one. Well, the nowsze, nowsze album. Kiedy? Over the last three years, I, I, I've been writing with my colleague Uwe Metzler, uh, Peter Hoff, and Scott Spence, three guys that I write with. We trzech, z którymi zawsze piszą, słyszeli Państwo nazwiska, e, Piszą od trzech lat. And one of the albums is more of like with the full band, includes Near Z on the drums, from Genesis I, drummer. E ten nowszy, również z, z perkusją, będzie elektryczny. Um, and it comes out in the autumn. Na jesieni. And the reason I separated them was because I, I wanted this acoustic album to have real focus, because I think it's magical. Ten będzie, musi mieć akustyczny, znaczy, ponieważ akustyczny album ma swoją magię, dlatego postanowił, że to nie będzie wspólne wydawnictwo, tylko te dwie płyty ukażą się osobno. And that, that was the whole idea. I to właściwie cały pomysł. Um, gonna surprise us again? Ten, ten nowy album? Are you gonna with the new album. You're gonna surprise us. It's, it has a a song on there called "Makes Me Think of Home," which I think is is a magnificent song. It's about eight minutes long, and it's a beautiful song and features Martin Kiper on saxophone. He lives here in Warsaw. Martin Kuiper has a wonderful saxophone solo on it. And it, yeah, it's, it's a nice album. Pop, uh, pop, rock and progressive. Niesamowite. Pop, rock and progressive. Wszystko Państwo uh, słyszeli wyraźnie. Uh, tell me, we've been talking about this. Uh, I remember you um, that 18 years ago, maybe close to 19 years ago, uh, told me about Genesis and then we talked about even today, about Floyd and mm -hmm. about uh, Led Zeppelin. Mm -hmm. Those are the, uh, the most important groups that uh, could be part of somebody's lives. Mm -hmm. uh, tak powiedział, że true, yeah. mogą być takie zespoły jak Led Zeppelin. Uh, let me remind you what you told me. Mm. 1997, tak było w 97 roku. I I I've got to take this very seriously indeed, you know, and make every effort to to not to disappoint fans who, who you know, Genesis is part of their life and I I completely understand that and you know all I can say to them is that you know I'll I'll put everything I can into it. To była pierwsza pierwsza moja rozmowa z Rayem. Powiedział wtedy Ocean wchodził do wielkiego zespołu. Powiedział oni wydali tak sprzedali mniej więcej 90 razy tyle płyt, co ja sprzedałem yy, w całej mojej karierze. I wchodzę do zespołu, który jest bardzo ważny i który dla wielu ludzi może być yy, częścią życia. Yy, chciałbym odtworzyć jeszcze, bo mamy kilka nagrań, ale Ray zostaje w studiu jeszcze, gdyby mieli państwo do niego yy, jakieś pytania. Yy, Eric Clapton wydał płytę i jestem zobowiązany państwu, ponieważ... Yy, potrzeba nam tego środowego blusa my heart that I've taken my life I have a burn to whistle and I have a to sing I have a burn I've a woman and I'm loving her, but she don't live, me. My enemies have betrayed me, have overtaken poor Bobby's life. Enemies have betrayed me, have overtaken poor Bobby's life. Certainly, lay hands on in my path. I'm trying to take my life and all my loving too. You laid a pathway for me. Now what are you trying to do? And I'm crying. Please let us be friends. Hollin' in my pathway right Please He don't you don't let me in I'm a runner Born on a button I got Zasłuchał się w Eric'a Clapton, ale jest zajęty, podpisuje płyty. Haha, no tak, podpisuje płyty, może i nawet dla Państwa. Um, you, you watched Ray last night? I was, I was listening oh, yesterday to... Wczoraj słuchał? Yeah, to the Eric Clapton MTV Unplugged. Do płyty Unplugged. Yeah, it's magnificent. Twenty-something years, right? Yeah. Yeah, but it was, I really was, I forgot how good it was. Uh huh. You know, and, uh, um. Yeah, he had a really a brilliant ver version of Layla. Um... It was a totally different feel on the MTV Unplugged. Um, it's just a great album. Nie chciałem Państwu przeżyć. Nie chciałem nic mówić, że chciałem, żeby on pośpiewał chwilkę. Um, what what funny thing about Well, talking about Clapton, what well, the funny thing that Leila uh, got uh, um, Grammy mm -hmm. 20 something years after It was first released. first release. So, uh, was it the, the Grammy for that uh, unplugged out version? Uh, I don't remember. I, I think it got could, twice could. or three okay. times even Grammy for that. Brilliant. But it was like it was 20 years. First pierwsza Derek and the Dominos. Leila, and another sort. Of Direct Johnson? in the dominoes, yes. yeah. yep. e, A propos tego blusa, mam nadzieję, że państwo już w niedzielę się przyzwyczaili. Trzeba mieć uszy. uszy. Y, Słuchają państwo Claptona? Dobrze. A Clapton kogo słuchał? Agaston. goodnight I have pains in my heart they have taken my appetite I have a bird I got a woman that I'm loving, Boy, but she don't mean anything. <laughs> my life, and all my loving too, you laid the pathway for me, now what are you trying to do, I'm crying, please, please, let us be friends, and when you have it howling in my pathway, oh, please oh my, don't let me in. Electric on, but they don't like my road. In the by my right up babe. I'm and I got to go. No i bardzo proszę, Robert Johnson, Stones, In My passway. Jeszcze mam parę takich drobiazgów, ale to zapraszam na niedzielę. Natomiast teraz bururum, bururum, bururum, bururum, bururum. Ta płyta ukaże się 30 września. Naprawdę? Proszę zapiąć pasy. Za nic, więcej nie wybaczaj. Na sumieniu pełno rę, odnieś swoich Oczywiście, że nie ma przypadków. Uh, Ray uh, występował na koncercie w Lublinie, uh, memu miastu na dowidzenia, razem z Budką. Uh, you didn't expect to hear. This is the very first time, I think. Because mm -hmm. the record's going to be released in September. Yeah. Uh, and the end of September. Um, brother, Cugowski, two brothers mm -hmm. and a father. Yes, I think they're great. I love, I love, I love Budka Saflera. okay, and Bracia as well. We've we've done concerts with. I think Piotr's the best yes. rock singer in Poland at the yes. moment. I have to say, I love his voice. Um, talking about concerts, uh, no coincidence that I mentioned Emerson Lake and Palmer a couple of weeks ago and mm -hmm. Led Zeppelin, because in the middle, uh, that was a question that I wanted to ask, but. Uh, Try to remember that night. Dzień dobry, Katowice. Dzień dobry, Polska. Dobrze bo tutaj dziękuję. Sia jest tuścia. No, to tak było. Uh, <laughs> styczeń 98 roku, January 98. 1998. Um, Katowice, I'm, ziemno. <laughs> I meant to ask this question. Has your Polish improved much? Tak, tak. <laughs> tak, tak, <laughs> tak, tak, oczywiście. Uh, z drugiej strony, uh, I've heard that you have 200 Concerts in uh, Germany every year now? Not quite so many, but we we do about 90 concerts a year in Germany, yeah. Every N year. 90 concerts. Something like that, yeah. I <laughs> know. <laughs> okay. Um, myślałem, znaczy na początku zapytałem, czy można z nim będzie rozmawiać. Dzisiaj po polsku się roześmiał. Um, but I understand um, were at least a few words You must know, in German? No, no, no. <laughs> in <laughs> Poland? German, that's usual, that's normal. In in in in Polish, yes. Tak, I can say, tak. I, I could say kocham cię Gosiu, which is my girlfriend. I know. Um, uh, Przyprowadzę imbato, which I say every day. Dobrze. Um, Przyjadę do trójki wystąpić w studiu imienia Agnieszki Osielskiej in two weeks. Tak, I can say that as well. O! Oh! Mówiłem, że będzie niespodzianka na koniec. Oh my God. O, oh my God. Przepraszam. Ray Wilson. On jeszcze podpisuje, drodzy państwo. Pierwsza, pierwsza nagroda to jest ten zielony pled. Tak jest i to już jest podpisane dla, dla zielonego, zielonego kocyka z ciepłym głosem. Wszystkiego dobrego. Ray. One of your songs, because we have to finish in three minutes. Mm -hmm. So we have Parallel Souls. Parallel Souls. That's a, a nice one to choose. Yeah, it's it's a, one of those situations where you meet someone in your life, but you never really get as close to them as you want to. Uh, kogoś spotykasz, ale nigdy się nie uda, żeby było aż tak blisko. I do, thank you. My pleasure. Lovely And to see you. See you soon. Yes. I hope. of course. Wszystkiego dobrego. Trying to read the signs. Don't you know your own mind? Just live each day to day as you were. Do just as you please. Take some time to grieve. They see you light parallel so That never seemed to me You were made this way Unique one and only Shining like a light In the mist More than just a glow Omnipresence Ever-knowing Broken mold. Is that why You always fail to see it There's a lie They say you never cry Not alone travel out that never seemed to me hey I know you know so don't say that you don't where well, at first you said you see it now you don't cry to to No to mamy pięć sekund, Ray.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 Tu program Trzeci Polskiego Radia Robert i Witam Państwa, środa, 25 dzień maja, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Trzy osoby szykowały zamach na jeden z komisariatów policji w Warszawie. Te osoby zostały zatrzymane, a także postawiono im zarzuty popełnienia przestępstwa. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. O, rozszerza się strajk związkowców we Francji. Protestują już nie tylko załogi rafinerii, ale także elektrowni jądrowych. W serwisie też prognoza pogody na majówkę. Udaremniony zamach na jedną z warszawskich jednostek policji, ABW sprawdza, czy próba ataku nie ma związku z terroryzmem. Trzech mężczyzn, którzy chcieli przeprowadzić atak, policjanci zatrzymali na gorącym uczynku. Podejrzani mieli przy sobie ładunki zapalające, ujawnił Michał Dziekański, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledztwo dotyczy ujawnienia sytuacji polegającej na posiadaniu przez trzy osoby nielegalnie substancji oraz urządzeń o charakterze wybuchowym oraz umieszczenia ich pod dwoma radiowozami policyjnymi na terenie komisariatu Warszawa-Włochy przy ulicy 17 a mężczyźni chcieli przeprowadzić atak w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. Już usłyszeli zarzuty, dodaje prokurator. Z uwagi na to, że nie doszło na szczęście do eksplozji tych ładunków, zagrożenie jest zniszczenie, jakby to się tutaj wydarzyła, to, to jakaś tragedia. I grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 8. Podejrzani stoją pod zarzutami posiadania nielegalnie materiałów i urządzeń o charakterze wybuchowym oraz umieszczenia ich pod radiowozami policyjnymi. To miało sprowadzać bezpośrednie niebezpieczeństwo eksplozji. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował, że zatrzymani trafiono 3 miesiące do aresztu. Policja dopiero teraz ujawniła informację o próbie ataku, bo śledczy sprawdzali, czy podejrzani nie mieli wspólników. Dokładnie za tydzień Komisja Europejska znów zajmie się sytuacją w Polsce. Jej wiceprzewodniczący, Franz Timmermans, zdał dziś relację komisarzom z wczorajszych rozmów w Warszawie. Miał powiedzieć, że chce szybkiego zakończenia sporu i że opinia na temat praworządności nie będzie opublikowana, dopóki trwają konsultacje z polskimi władzami. Miał także stwierdzić, że w Polsce trwa dialog, ale nie ma żadnych kroków do przodu. Nad możliwymi rozwiązaniami kryzysu konstytucyjnego pracuje zespół ekspertów powołany przez marszałka Sejmu. Już uzgodnił najważniejsze kwestie i pisze raport, mówi koordynator zespołu, profesor Jan. Nasza propozycja nie jest propozycją zmięcie konstytucji, bo inaczej nic się nie da zrobić. Nie, ona ma być o wiele bardziej pragmatyczna, jeśli można użyć takiego określenia. Natomiast uciekamy od kwestii ściśle politycznych, my raczej skupiamy się na wyjściu z sytuacji na przyszłość. A wiceprezes trybunału konstytucyjnego Stanisław Biernat mówi, że sądziowie czekają na rozwiązanie sporu. Życzylibyśmy sobie tego. Dzisiejsze wyroki świadczą o tym, że Trybunał pracuje, natomiast no nie ulega wątpliwości, że sytuacja, w której nasze wyroki nie są publikowane, nie jest komfortowa. Ale my tutaj jesteśmy, można powiedzieć, obiektem tych prac i dyskusji. Można powiedzieć, do pewnego stopnia ofiarą. Natomiast nie uczestniczymy w tym bezpośrednio. Trybunał wydał dziś dwa kolejne wyroki. W pierwszym uznał, że dopuszczalne są ograniczenia własności zabytków. W drugim Trybunał uznał niekonstytucyjność przepisów pozwalających ministrowi sprawiedliwości żądać akt w spraw sądów wojskowych. Po rafineriach we Francji strajk rozpoczynają także elektrownie jądrowe. Członkowie francuskiej centrali związkowej CGT NRG zdecydowali o rozpoczęciu 24 godzinnej akcji protestacyjnej w elektrowni Nojons-sur-Seine pod Paryżem. Związkowcy z innych siłowni jądrowych jeszcze dziś mają podjąć decyzję o przyłączeniu do strajku akcji. strajku protestacyjna ma polegać na blokowaniu zakładów i ograniczeniu przez nie produkcji energii. Związkowcy nie wykluczają całkowitego wyłączenia niektórych elektrowni. Strajk zarówno w rafineriach, jak i w elektrowniach jest reakcją na próbę przeforsowania przez rząd reformy prawa pracy. Premier Manuel Valls oświadczył, że rząd użyje policji do uruchamiania refinerii i zarzucił SZT eskalację konfliktu. Komentatorzy podkreślający, że jesteśmy świadkami próby sił między związkowcami a rządem w kontekście nowego kodeksu pracy uważają, że chodzi także o pozycję tracącego popularność SZT na francuskiej scenie politycznej. Komunistyczne związki sięgając po drastyczne środki chcą pokazać, że są w stanie sparaliżować kraj i doprowadzić rząd, jeśli nie do dymisji, to do odwołania nowego prawa pracy, tego do Pomagają się także kolejarze rozpoczynający dzisiaj dwudniowy strajk. Od 2 czerwca mają strajkować pracownicy komunikacji miejskiej, zaś od 3 do 5 związki zawodowe linii lotniczych i lotnisk. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Długi weekend ma być ciepły, ale miejscami burzowy. Prognozy na najbliższe dni zdradza dyżurny synoptyk Kamil Walczak od 20 stopni na północy, nawet 25 czy 27 stopni na południu kraju. Ale towarzyszyć nam będą przez wszystkie te cztery dni miejscami przylotne opady deszczu i burze, podczas których lokalnie opad może mieć ulewne natężenie. A o pogodzie na dziś już za momencik. To był serwis Trójki. Najbliższe dni ciepłe, z zachmurzeniem zmiennym i niewykluczonymi burzami, jak Państwo słyszeli. A jeśli chodzi o e, jutro, na zachodzie, na południu i na Lubelszczyźnie więcej chmur. Tam przelotne opady deszczu, niewykluczone burze z gradem. Na północnym wschodzie i w centrum słonecznie i bez opadów. Temperatura jutro od e, 18-20 stopni wokół Zatoki Gdańskiej do 23 w Bieszczadach i do 24 stopni na Dolnym Śląsku. E, wieczorem i w nocy będzie pogodnie. niewielkie przelotne opady deszczu w nocy spodziewane są na zachodzie, na południu i na Podlasiu. Temperatura w nocy bez większych zmian w porównaniu z poprzednią nocą. Od 9 stopni na Mazurach do 11 na Podkarpaciu i do 13 w centrum i na Dolnym Śląsku. To w najchłodniejszym momencie nocy, czyli gdzieś przed wschodem słońca, a wieczory przyjemne. Trójka.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 Teraz jest na to szansa. Każdy będzie mógł spróbować swoich sił jako komentator czynności codziennych. W nagrodę najlepsi otrzymają bilet na mecz Polska-Ukraina w czasie Euro 2016. Konkurs w sobotę po godzinie ósmej w audycji zapraszamy do trójki. Sponsorem konkursu i fundatorem nagród jest KIA. Oficjalny partner UEFA Euro 2016. Autopromocja. A dzisiejsze zadanie komentatorskie polegało na podaniu porannych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 Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po szesnastej w tej chwili burzowo na od na północ od Warszawy, na północny wschód od Olsztyna. E, burzowo w okolicach Komańczy, w Bieszczadach, a także e, gdzieś pomiędzy Gliwicami a Katowicami. I tych burz po południu będziemy mieli więcej. Zapraszamy do reklamy. Oh, taki upał, że przydałby się wachlarz.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Franz Timmermans zdał dziś w Brukseli relację ze swojej wizyty w Polsce. Jego opis sytuacji nie jest już tak różowy, jak mogło wydawać się wczoraj, ale to nie jedyny głos w naszej sprawie. Już za chwilę połączymy się z Beatą Płomecką. W pulsie trójki dziś podsumowanie pierwszego roku prezydentury Andrzeja Dudy. Gośćmi Marcina Zaborskiego będą parlamentarzyści Anna Krupka, z PIS i Marcin Święcicki z PO. Puls o 17.45. W Centrum Zdrowia Dziecka trwa strajk pielęgniarek. Sytuacja jest napięta, a perspektywy. Nie najlepsze. Jak wynika z naszych raportów, będzie taka sytuacja w całej Polsce, że za 10 lat będzie totalny kryzys w pielęgniarstwie, to znaczy będzie czynnych zawodowo połowę mniej pielęgniarek niż obecnie. O 16 miała się rozpocząć kolejna tura rozmów strajkujących pielęgniarek z Dyrekcją Centrum Zdrowia Dziecka, Relacja Ewy Dudzińskiej za kwadrans. W popołudniowej audycji będziemy także rozkręcać, a potem skręcać. I niestety po takiej operacji często zostają jakieś części. Zostały mi parę części, jakieś śrubki i nakrętki, a kolejka dalej działała. Kiedy poskładałem, sprawdziłem, urządzenie działało. Tylko dziwnym trafem została mi jedna blaszka i kilka śrubek. I o tych blaszkach, o tych śrubkach, które zostały za pół godziny opowie Tomasz Jelański. I to zjawisko w majsterkowaniu można by właściwie nazwać prawem Jelańskiego. Dziś mamy Dzień Mleka. Tematem zajmiemy się u źródła. Mam wiadro, mam krowę, czyli... próbujemy. Mm. Matko Święta. Niezwyczajna jesteś, ona jest miękka, krótka. Nawet nie idzie, z góry na dół. Czy dobrze, ja stuj. Matko Święta, Anna Rokicińska będzie doiła krowę za godzinę, tak mniej więcej. I jeszcze reportaż Więcej niż odwaga polecam, bohaterem będzie rotmistrz Pilecki. Rotmistrza będzie wspominał między innymi prawnuk. Jest to pewien rodzaj mody. Ja pamiętam, jak ja chodziłem do liceum, to były koszulki z Czegowarą, no teraz mamy koszulki często z Pileckim. Myślę, że z jednej strony trochę mamy taki deficyt postaci, które by rzeczywiście nas Prowadziły i łączyły i być może Witold Pilecki mógł być taką osobą, która jest pewnego rodzaju autorytetem. Natomiast chciałbym wierzyć w to, że chociażby 70% tych ludzi, którzy zakładają te koszulki, czy chodzą w jakichś marszach, czy czasami robią statuaże patriotyczne, wie, w czym bierze udział. Więcej niż odwaga, reportaż Jakubatarki o 1815. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Kantarajt. 13 minut po 16. Rozpoczynamy audycję popołudniową, środową, ale właściwie trochę piątkową, bo rozpoczyna się długi weekend. Dariusz Pieruk przy telefonie 22 i 7 trójek. Telefon w każdej sprawie. ZD3 albo sms-em 71 335. Jeśli chodzi o telefon i numer sms-owy, to liczymy także na informacje od państwa z drogi, bo to jest przedweekendowe popołudnie i pewnie w wielu miejscach między 16 a 19 będzie się korkować. Tak więc 22 i 7 trójek z informacjami dla innych kierowców. Matthew Little to jest nasza piosenka dnia. 18 minut po 16 zabieramy Państwa do Brukseli. Zapraszamy do trójki. Wczoraj wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Franz Timmermans spotkał się z premier Beatą Szydło. Po spotkaniu mieliśmy konferencję prasową. No i wnioskować można było, że jesteśmy blisko porozumienia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Dziś Franz Timmermans złożył relację z warszawskiej wizyty w Brukseli na Kolegium Komisarzy Unijnych. W Brukseli z Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Co powiedział Franz Timmermans? Franz Timmermans to wciąż nieoficjalne informacje, bo nie zostały one opublicznione, więc powiem, że miał powiedzieć, że rozmowy cały czas trwają, ale wielkiego postępu nie ma i że wątpliwości nie zostały rozwiane, to znaczy nadal Komisja Europejska, ale my o tym mówimy już od ubiegłego tygodnia, po prostu nie wierzy, że to wszystko można zrealizować. Zresztą taka doza sceptycyzmu i brak zaufania jest widoczny także po stronie Polski, bo Polska nie wierzy, że Komisja Europejska mówiąc, że nie będzie publikować opinii o stanie praworządności dotrzyma słowa i tak też jest już od ubiegłego tygodnia. Ale jednocześnie na tym, na tym posiedzeniu komisarzy Franz Timmermans mówił, że dopóki rozmowy trwają nie będzie żadnych decyzji. Naciskał ponoć, by nie używać słowa ultimatum, ale też poinformował, że w, tym, w najbliższy wtorek będzie rozmawiał ponownie telefonicznie z premier Batą Szydło, a w środę komisja wróci do tematu. Czyli znowu komisja nie używa słowa ultimatum, to znaczy naciska na to, by tego nie robić, ale też mówi, wysyła sygnał, że w najbliższy wtorek będzie rozmowa. Możemy się domyśleć, że do wtorku powinno się coś zdarzyć. To znaczy, to jest ten tydzień takiego oddechu i dla Brukseli, i dla Warszawy, dla Warszawy, żeby szukała poparcia dla rządu, żeby szukał poparcia dla kompromisowych propozycji, dla Brukseli, żeby miała czas na ocenę tej sytuacji. Dzisiaj już oficjalnie na konferencji prasowej ona była wprawdzie poświęcona reformie rynku cyfrowego, natomiast skorzystałam z okazji, żeby zadać pytanie o, o to, co dalej Komisja Europejska zamierza. Właściwie linia była jedna i tu chyba linia Komisji Europejskiej jest Uzgodniona co do jednego przekazu oficjalnego, że dialog trwa i jest to konstruktywny dialog, ale już oczekiwania komisarza mają różne. Franz Timmermans, z tego co wynika z tych nieoficjalnych informacji był sceptyczny na posiedzeniu Komisji Europejskiej, ale później na konferencji prasowej wiceprzewodniczący komisji również Andrus Zasib. Zrelacjonował przebieg dzisiejszego spotkania, to znaczy powiedział, że komisarze usłyszeli od Fransa Timmermansa, jak przebiegała jego wizyta w Warszawie nie wdawał się w szczegóły. Natomiast według Ansipa są szanse na porozumienie, a on mówi tak między innymi po przeprowadzonych rozmowach w Polsce. Proszę posłuchać jego komentarza. Niedawno byłem z wizytą w Warszawie i rozmawiałem z wicepremierem Morawieckim. Muszę powiedzieć, że rozmowa była owocna. Jest dobra współpraca, trwa konstruktywny dialog między Komisją Europejską i polskim rządem. Jak rozumiem, polski rząd także chce znaleźć wyjście z tej sytuacji i znaleźć rozwiązanie. Według mnie jesteśmy dość blisko. Zatem wiceprzewodniczący Komisji Andrus Nasib jest optymistą i uważa, że blisko jest porozumienia. Jak słyszeliśmy wcześniej, wiceszef Komisji Franz Timmermans, który był w Warszawie, już takim wielkim optymistą nie jest. I jeszcze skorzystałam z okazji, że na konferencji prasowej, bo była czwórka w sumie komisarzy, która omawiała ten reformę rynku cyfrowego, skorzystałam z okazji, że była także komisarz Elżbieta Bieńkowska. Zapytałam ją o to, co będzie z opinią Komisji Europejskiej, która przecież była opublikowana, była przygotowana, czy będzie opublikowana, jak w ogóle w wyglądają rozmowy. Elżbieta Bieńkowska odmawiała podania szczegółów. Dostaliśmy informację od pana wiceprzewodniczącego Timmermansa o jego rozmowach w Warszawie. Mogę tylko powiedzieć, że ten dialog trwa i jest prowadzony pomiędzy Komisją a rządem polskim i e, będą państwo i są państwo na bieżąco informowani. W tych sprawach i jak ten dialog postępuje, e, nic właściwie więcej do dodania z mojej strony. Nie, właśnie to wszystko. Trwa dialog i rozmowy są prowadzone. I tak podsumowując to, co się zdarzyło od wczoraj, no to wygląda na to, że ten tydzień będzie ważny, jak powiedziałam, i dla Warszawy, i dla Brukseli. Jeden z urzędników mówił jeszcze po tych wszystkich konferencjach przypadkiem grupie dziennikarzy, spotkaliśmy go w Komisji Europejskiej, no mówił, że trudno przewidzieć, co się tak naprawdę zdarzy w przyszłym tygodniu, że potrzeba czasu, Komisja potrzebuje przynajmniej czasu, żeby zobaczyć, co dzieje się i ocenić to, co dzieje się w Polsce. No i zapewne ta rozmowa telefoniczna we wtorek będzie kluczowa. Premier Beaty Szydło z wiceszefem Komisji, Fransem Timmermansem, bo ona mniej więcej już ustali. Franz Timmermans po tej rozmowie będzie wiedział, co przekazać komisarzom i jeśli niewiele będzie postępu, no to tutaj nie, nie będzie żadnego postępu, no to tutaj unijni urzędnicy mówią, że jest bardzo prawdopodobne, że ta opinia o Polsce zostanie opublikowana. I do przyszłego tygodnia myślę więcej wiedzieć, nie będziemy, bo też nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał informować o tym przebiegu samych tych negocjacji, zresztą poufnych, mm. czy jakie są propozycje i choćbyśmy się starali, to myślę, że do wtorku musimy poczekać. Wprawdzie w poniedziałek są szefowie gabinetów, komisarzy, ale cóż oni będą mogli powiedzieć, skoro kluczowa rozmowa jest we wtorek. Dziękuję bardzo. W takim razie na razie to tyle. Z Brukseli Bata, Płomecka czekamy na wtorek i na kolejną rozmowę na szczycie na linii Bruksela, Warszawa.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 Czyli tak reasumując Można powiedzieć, że Kancik trochę dzisiaj w roli Kubulka Jakby występuje Nie, Niejako, skoro Taka weekendowa się trochę audycja zrobiła Południowa And be sure that if you're feeling right, a daydream will last long into the night. Tomorrow at breakfast you may pick up your ears. Or you may be daydreaming for a thousand years. What a day for a daydream. Custom made for a daydreaming boy. Now I'm lost in a daydream że dzisiaj środa trochę jak piątek, no przed nami długi weekend Daydream to Love and Sponful. tu trójka, audycja popołudniowa 25 minut po 16 Zapraszamy do trójki. Śrubki, podkładki, czasem zębatki albo sprężyny, albo różne takie. Tak się jakoś dzieje, że po rozłożeniu różnych urządzeń zazwyczaj coś zostaje, kiedy złożymy wszystko z powrotem. I żeby była jasność, mówimy o udanej naprawie. Wszystko działa, chociaż nie wszystkie części udało się ponownie zamontować i dopasować. I dotyczy to zarówno skomplikowanych napraw motoryzacyjnych, jak i prostych na przykład składania zabawek. Kiedyś rozłożyłem taką lokomotywkę, bo coś właśnie nie działało, byłem mały. No i tak potem już spróbowałem złożyć, jakoś mi się udało, ale zostały mi parę części, jakieś śrubki i nakrętki, a kolejka dalej działała. I właśnie dziwne, nie wiem jak to się stało. Miałem okazję rozebrać radiomagnetofon. Coś zaczęło szwankować. Piotr Zarzycki, historyk techniki. No więc ja stwierdziłem, że być może ta gumka napędzająca się rozluźniła albo zsunęła. No i postanowiłem otworzyć i sprawdzić. Otworzyłem, sprawdziłem. Żeby dostać się do tej gumki trzeba było sporo elementów wyjąć, więc też je odkręciłem. Później kiedy poskładałem, sprawdziłem, urządzenie działało. Tylko dziwnym trafem została mi Jedna blaszka i kilka śrubek. To są właśnie kluczyki od naszego już starszawego Nissana, który ma 18 lat, czyli jest pełnoletni. No i ten samochód jest taki niesamowity, że działa, jak nie ma kluczyków w stacyjce. Zdarzało mi się naprawiać jest w aucie. Andrzej Figurski, mechanik samochodowy. Po zamontowaniu go do samochodu przejechałem się, wszystko gra, a potem na biurku znalazłem taką malutką zębateczkę. Nie wiem, no została, ale jednak działało. Często się właśnie zdarza, że coś rozbieramy w celu naprawienia, naprawiliśmy, potem składamy i okazuje się, że zostają części. Jerzy Lemański, Muzeum Techniki. Wydaje się to niewiarygodne, że sprzęt działa, ale tak naprawdę ma to logiczne uzasadnienie, ma to logiczne wytłumaczenie. Wiele Sprzętów działa bez jakichś tam niewielkich części, które nam zostały po demontażu i montażu tegoż właśnie sprzętu. Samochody, którymi my jeździmy są przygotowane na różne warunki eksploatacji. Są przygotowane, żeby jeździć w warunkach takich, jakie panują w Polsce, ale także są przygotowane, żeby jeździć w takich warunkach, jakie panują w krajach np. suchych, gdzie jest bardzo dużo piachu. Mają jakieś osłony, które zabezpieczają newralgiczne punkty przed dostaniem się piachu podczas burzy piaskowej na przykład. Co się u nas w ogóle nie zdarza, ale to musi być. Znany karabin Mauser wzór 1898. Karabin był doskonały, wyśmienity, celny, natomiast był bardzo trudny i skomplikowany w produkcji i był dość drogi. W połowie lat 30. polski inżynier Józef Maroszek otrzymał polecenie uproszczenia tego karabinu. I cóż się okazało? Że stworzył karabin, tak zwany KP-32, z którego zostało wyeliminowane połowa części. Karabin działał, co świadczy o tym, ile części w danym produkcie jest niepotrzebnych. Wymieniałem szczotki w silniku w krajalnicy do chleba. Została mi garść śrubek, które nie wiem do czego będą pasować. Krajalnica działa i podejrzewam, że jeszcze kilka takich remontów i będę mógł złożyć sobie drugą z tych części, które mi zostały obok. O rozkładanie i składanie pytał Tomasz Jeleński. Myślę, że znając Tomka śmiało możemy powiedzieć, że e, takie zjawisko, że coś rozkręcamy, potem skręcamy i coś zostaje. Takie zjawisko śmiało możemy nazwać prawem Jeleńskiego. E, 22 i 7 jak być może Państwo także coś rozkręcali, potem skręcali i zostało i działało. I see you. To chyba morał z tego, że te części nie były potrzebne, a sprzęt nadal działa. Dziękuję bardzo za, te za telefon. Czekamy na kolejne 22 i 7. Trójek. Nie wiem, jak u Państwa, ale u nas wichry niespokojne potargały park i pada. Minęła 16.30, w trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Kolejne trzy miesiące spędzi w areszcie Adam Z. Podejrzano o zabójstwo Ewy Tylman. 24-latek, przebywa przybywa w celi od pół roku, nie przyznaje się do winy. Poznański sąd na wniosek prokuratury już po raz trzeci przedłużył mu okres aresztowania. Sędziowie znów przychylili się do prośby śledczych, bo mężczyźnie grozi surowa kara i na wolności mógłby utrudniać postępowanie. Ciała Ewy Tylman do tej pory nie udało się odnaleźć. 26-letnia dziewczyna zaginęła w listopadzie ubiegłego roku w okolicach Mostu Rocha w Poznaniu. Ostatni raz była widziana w towarzystwie podejrzanego. Dziesięciu brytyjskich generałów w stanie spoczynku poparło kampanię weteranów na rzecz Brexitu. Swoje uwagi zamieścili w specjalnej broszurze. Tak zareagowali na niedawne argumenty premiera Davida Camerona, że to Unia chroni Europę przed nowymi wojnami. Stanowisko premiera poparło czterech weteranów II wojny światowej, w tym feldmarszałek Lord Bramall, ale były dowódca floty podwodnej, wiceadmirał Richard Hislip powiedział Timesowi, że to mit i wiązanie obronności kraju z Unią Europejską byłoby największym możliwym błędem. Były zastępca dowódcy sił NATO w Afganistanie, generał Jonathan Riley, uważa, że ambicje wojskowe i polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej, niepoparte rzetelną siłą zbrojną, podminowują i osłabiają NATO. Generał Michael Rose, były dowódca pułku komandosów SAS, oświadczył, że brytyjska armia może się przyczynić do obronności Europy jedynie w ramach NATO, a udział w inicjatywach Unii Europejskiej tylko rozprasza jej siły. W lutym nazwisko generała Rosa znalazło się wśród podpisów pod listem o dokładnie odwrotnej treści, wspierającym pozostanie w Unii. Jak się potem okazało, wpisała je tam kancelaria premiera, nie sprawdzając, co myśli naprawdę. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Jeszcze w Odkarpacie policja poszukuje sprawcy napadu na bank w Rzeszowie. Na razie nie informuje, ile pieniędzy padło łupem przestępcy. Do kradzieży doszło około po południa z placówek na Placu Wolności, informuje Jacek kocen z Podkarpackiej Policji. Zamaskowany mężczyznak wszedł do placówki i grożąc przedmiotem przypominającym broń zażądał wydania pieniędzy. Po zabraniu pieniędzy wyszedł z budynku. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady kryminalistyczne i nagrania monitoringu. Dzięki temu udało się stworzyć rysopis mężczyzny. Policja prosi o informacje wszystkie osoby, które rozpoznają poszukiwanego i wiedzą, gdzie może się ukrywać. To wszystko pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Było w miarę ładnie i ciepło, a teraz jest ciepło i niestety pada i wiatr się pojawił i wygina drzewa w tę i w tę, ale wciąż jest ciepło i taka pogoda dziś właściwie w całej Polsce możliwy wzrost zachmurzenia od małego do dużego i burze i gwałtowne zjawiska, i silny wiatr. Jeśli chodzi o noc, to noc już będzie spokojniejsza, z temperaturą od 9 stopni na Mazurach do 13 na Dolnym Śląsku, najcieplej. W nocy tylko niewielkie przelotne opady na zachodzie, na południu i na Podlasiu. Jutro na zachodzie, na południu i na Lubelszczyźnie. Więcej chmur, możliwe przelotne opady i burze z gradem. Na północnym wschodzie i w centrum słonecznie i raczej bez opadów. Temperatura od 18-20 stopni wokół Zatoki Gdańskiej do 23 na Podkarpaciu i do 24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 Trójka na Enter Enea Festiwalu interdyscyplinarnej uczcie dla uszu i oczu. Zapraszam na specjalną audycję podsumowującą festiwal jutro od 22 do północy. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Sponsorem audycji jest sprzedawca prądu Enea. Zapraszam na Enter Enea Festiwal autopromocja. Zapraszamy do reklamy.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 Program Trzeci Polskiego Radio. Pani Magda wspomina swojego starego grundiga. Za każdym razem, gdy wkręciła się taśma, trzeba było maszynę rozmontować, a potem po zmontowaniu części zostawały, a magnetofon po złożeniu dalej sprawny. Napisała pani Magda 22.7 trójek albo zd3 maupa polskieradio.pl albo SMSem 71335. A w sprawie części, które zostają e, po operacji, e, e, ktoś tu napisał i słusznie zauważył: Oj, żeby tylko nasi chirurdzy wszystkie części powkładali, zanim po operacji się zorientują, że coś zostało. Stop the clock Because you can't Live without about it, and your life is a Russian doll, you were given when you were small, and all Dreszką pan Robert Cantera powiedział, że u Państwa pada i że się zrobiła brzydka pogoda, a ja tak na deszcz czekam i tak bym chciał tej brzydkiej pogody, żeby się pojawiła u mnie. Że nie dla wszystkich, to co tak powiem, nie jest brzydkie, jest brzydkie tak naprawdę. Bardzo bym prosił o taką większą wrażliwość i empatię dla tych, dla których, tak powiem, ten deszcz jest ubłagany, upragniony, wyczekiwany. To nie jest brzydka pogoda, Państwo są szczęściarzami. Także ja trzy nie deszczu nie widziałem i prosiłbym o ten deszcz, może niech do mnie przyjdzie. Zapraszamy do trójki. Ależ szczęście za naszym oknem w tej chwili i ciepło do tego jeszcze. 22 i za 18 minut, godzina 17. W Centrum Zdrowia Dziecka trwa kolejna runda rozmów protestujących pielęgniarek z dyrekcją szpitala. Dotychczas nie udało się dojść do porozumienia. Pielęgniarki domagają się podwyżek i zwiększenia liczby etatów. Ta grupa zawodowa od dawna walczy o większe pieniądze. W ubiegłym roku jesienią ówczesny minister zdrowia z koalicji POPSL, Marian Zembala, wydał rozporządzenie, które podwyższyło zarobki o 400 zł dodatek. Nie jest on jednak wliczony w pensję. Pielęgniarki w całej Polsce obawiają się, że rozporządzenie może zostać zmienione. Podobne obawy mają protestujące w Centrum Zdrowia Dziecka, ale to nie jedyny powód, dla którego zdecydowały się na ten krok. Była umówiona wizyta i wszystko w porządku, czyli ten strajk nie wpłynął na... Nie, nie na pracę poradnie nie wydaje się, żeby wpłynął. Nie z... mieliśmy kontaktu z pielęgniarkami. Na oddziale kardiochirurgii nie został już żaden pacjent. Rzeczniczka Centrum Zdrowia Dziecka Katarzyna Gardzińska. Trzech pacjentów na oddziale endokrynologii, to są mniej więcej takie liczby. Najwięcej pacjentów zostało w klinice pediatrii, rehabilitacji, onkologii. Warszawska Okręgowa Izba solidaryzuje się z działaniami podjętymi przez pielęgniarki i położne zatrudnione w Instytucie Centrum Zdrowia dziecka Czy jest realizowana podwyżka ministra Zembali w Centrum Zdrowia Dziecka? Jest realizowana, natomiast teraz chodzi o umowę między tym personelem i jego dyrekcją. Elżbieta Madajczyk, przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby i Położnych. Sytuacja w centrum jest bardzo trudna. Protest, na który zdecydowały się koleżanki w chwili obecnej, jest spowodowany tym, że przedstawiały trudną sytuację, jaką mają w wykonywaniu swoich obowiązków w oddziałach. Tam no jest po prostu coraz mniej pielęgniarek, zwalniają się z pracy. Tak, natomiast głos koleżanek nie był przez osoby zarządzające brany pod uwagę. Słyszałam nawet wypowiedzi niektórych pań, które mówią, że już niech nie będzie tej podwyżki, ale niech będzie więcej pielęgniarek do pracy. To już jest taka naprawdę determinacja. No tak, dlatego, że koleżanki są bardzo obciążone pracą. Wie pan, skąd to zamieszanie tych dziennikarzy? No ja się dowiedziałam z radia. Wstrzymane są operacje planowe. No Jest to dla pacjentów niezbyt dobra wiadomość pielęgniarki robią dobrze? Córka jest po wypadku. Od zeszłego roku praktycznie jeździmy po szpitalach. Tata pacjentki Centrum Zdrowia Dziecka. Nie trafiliśmy jakiejś osoby, która, która by tak obojętnie podchodziła. To, co zarabiają, to, to jest naprawdę... Rozmawiałem nie z jedną pielęgniarką, dlatego mówię dziwię się. Tyle godzin tak poświęcać się. Taka praca powinna być wynagrodzona finansowo na pewno dużo, dużo lepiej. Ta podwyżka ministra Zębali jest realizowana? Jest realizowana, z tym, że każda z pielęgniarek dostaje przeciętnie 230 zł netto. Wiesława Załuska, naczelna pielęgniarka w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie. Jest to dodatek, więc nie jest to wynagrodzenie, które jest włączone na stałe do pensji. Stąd w tej chwili obawa pielęgniarek, że może być cofnięta prawnie ta zasada przyznawania pielęgniarkom tego dodatku. Liczymy na to, że będzie to utrzymane. Jeżeli nie byłoby utrzymane, należy się liczyć z tym, że będzie następna fala protestów pielęgniarek. Wydaje mi się, że już wtedy na skalę ogólnopolską. Czyli to, że nawet tam, gdzie Panie dostają te podwyżki czy te dodatki. Jak to Pani mówi obiecane, to wcale nie znaczy, że to tak będzie trwać, tak? Absolutnie, absolutnie, stąd również obawa nas wszystkich. Moja córka miała wizytę kontrolną w poradni genetycznej i wszystko załatwiliśmy tak jak trzeba, ale tak na marginesie chciałabym powiedzieć od siebie. Uważam, że dobrze robią i popieram ten strajk. Jest za duża proporcja w wynagrodzeniach między lekarzami a pielęgniarkami, a jest to wspólny zespół, niestety pielęgniarka z lekarza nie istnieje, jak i również lekarz bez pielęgniarki. Są nierówno traktowane, też jestem pielęgniarką. Nie trzeba daleko szukać w szpitalu na szaserów. Na samej kardiologii brakuje 12 pielęgniarek. Uważam, że jeżeli dalej nie będzie się szanowało tego zawodu i pielęgniarki niestety muszą pracować na dwa etaty, no to jest jak jest. Pielęgniarki odchodzą, szukają po prostu innego zatrudnienia, nie w zawodzie. Jak wynika z naszych raportów, w tej chwili mamy co najmniej czterokrotnie mniej pielęgniarek poniżej 35 roku życia. Będzie taka sytuacja w całej Polsce, że za 10 lat będzie totalny kryzys w pielęgniarstwie, to znaczy będzie że Czynnych zawodowo połowę mniej pielęgniarek niż obecnie, a nie zastąpi je młode pokolenie. To jest główny powód, dla którego te protesty są i one będą, jeżeli rzeczywiście konstruktywne rozwiązania nie będą dla nas prowadzone. Po 16 strajkujące pielęgniarki i Dyrekcja Centrum Zdrowia Dziecka powrócili do, powróciły do negocjacji. O protest pielęgniarek i o sytuację całej grupy zawodowej w Polsce pytała Ewa Dudzińska. Tu trójka, audycja popołudniowa za 14 minut, godzina 17 .00. Już za chwilę Ernest Zozun i Trzy Strony Świata, Dziś o tym, że Polak-Węgier dwa bratanki, ale także o przyjaźni węgiersko-rosyjskiej. So... Uh -huh. program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 10 minut godzina 17. Węgry są naszym bardzo ważnym partnerem i bardzo doceniamy szczere chęci węgierskiego rządu na rozwój wzajemnych stosunków w długoterminowej perspektywie. Deklaruje Władimir Putin i podobnie deklaruje Wiktor Orban. Mogę stwierdzić, że nasze kontakty bardzo dobrze się rozwijają, co nawet może dziwić. Węgiersko-rosyjska przyjaźń kwitnie wbrew europejskiej pozycji. Dziś w Budapeszcie składa rosyjski minister spraw zagranicznych tym dziś trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Wiktor, nie chcemy być wesołym barakiem w Gazpromie. Tak wołali manifestanci w Budapeszcie, kiedy prawie półtora roku temu wizytę na Węgrzech składał Władimir Putin. Nie podoba mi się to, co robi Putin w swoim kraju, co nazywają demokracją sterowaną. Dokładnie w tym samym kierunku chce iść rząd Orbana. Oburzała się cała Europa. Mimo to kontakty podtrzymane zostały. I co skrupulatnie zauważa rosyjska prasa i telewizja stały się one rutynowe. Władimir Putin i Wiktor Orban, Orban spotykają się regularnie, informowano w lutym, gdy Orban składał wizytę w Rosji. Celem wizyty jest podtrzymanie dobrych kontaktów, mimo europejskich sankcji i kontynuacja wspólnych projektów. Między innymi takich jak rozbudowa elektrowni atomowej w Paksz, co kosztuje 12 miliardów euro, z czego 10 miliardów to rosyjski kredyt. I dobre węgiersko-rosyjskie kontakty do Budapesztu podtrzymywać przyjechał Siergiej Ławrow, rosyjski minister spraw zagranicznych Węgry w lutym przedłużyły z Rosją do 2019 roku umowę na dostawy gazu. 80% tego paliwa otrzymują właśnie z Rosji. A moim gościem jest pan Piotr Bajda. Halo, czy dobrze się słyszymy? Witam z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, ja pana redaktora dobrze słyszę. Ja pana, panie doktorze, także bardzo dobrze. Chce pan, byśmy zaczęli od pragmatyki czy od serca naszą rozmowę? Znaczy, wydaje mi się, że w tym, co teraz mamy omówić, to raczej więcej pragmatyki niż serca, chociaż myślę, że przy niektórych tematach te serce też może trochę żywiej zabić. Orban jest prorosyjski, bo pragmatyczny? Orban przede wszystkim jest pragmatyczny i przy tej okazji trochę prorosyjski. To raczej w tej kolejności bym zanalizował jego postawę. Mhm. A pragmatyka wynika z tego, że 80% gazu ma z Rosji i że dostał kredyt na elektrownię atomową? Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest cały obraz, dlatego że pragmatyka Orbana też polega na tym, że widzi, iż Moskwa potrzebuje otrąbić jakiś sukces w Europie. Że w tym momencie Orban jest w stanie wystawić wysoką fakturę za to, żeby pokazać, że Rosjanie mają z kim rozmawiać, rozmawiać w Europie, w Unii Europejskiej. Trochę przejął chyba taką rolę, jaką wcześniej Rosjanie próbowali na, zaproponować Słowacji jeszcze za czasów rządu w Merciarach, gdzie też chciano ze Słowacji zrobić taki przykład, jak dobrze można ułożyć tej relacji między byłymi państwami komunistycznymi a centrum w Moskwie. Dzisiaj właśnie ten sam scenariusz w mojej ocenie jest, jest realizowany w stosunku do Budapesztu i Orban nie wiem na ile świadomie, na ile nie podejmuje tą grę, ale wyraźnie widać, że za tą grę stara się wystawić jak najwyższą fakturę. No dobrze, a co on może w Europie załatwić? Zniesienie sankcji załatwi? No nie bardzo. Nie bardzo, aczkolwiek może być jednym z tych głosów, który będzie głośno się zastanawiał na forach europejskich, czy jest sens przedłużania sankcji. Jeżeli do tego dorzucimy sobie głosy innych stolic europejskich, które powiedzą, no skoro już Węgry, część grupy wyszehradzkiej mówią w ten sposób, no to może rzeczywiście warto się nad tym zastanowić. Więc tutaj chodzi też o zmiękczanie trochę tej, tej europejskiej postawy wobec Moskwy i od tej strony rzeczywiście tutaj jest to z naszej perspektywy dosyć niebezpieczne. W zeszłym roku, w 2015 roku, w lutym, gdy Putin przyjeżdżał na Węgry, przyjeżdżała także na Węgry kanclerz Merkel. Mówiło się, że będzie starała się Wiktora Orbana nawracać. Teraz już nikt nie reaguje na wizyty Orbana w Rosji, wizyty ministra spraw zagranicznych rosyjskiego na Węgrzech. To znaczy, że co, Europa już tym się nie zajmuje? znaczy Europa się może nie tyle tym nie zajmuje, co y, chyba widzisz, że próby przeciwdziałania tym y, pogłębiającym się relacjom między Budapesztem a Moskwą spełzły dotychczas na niczym. Znaczy, że to nie jest, że to nie jest sposób, żeby od, y, próbować y, przekonywać Budapeszt do tego, żeby y, ochodziły te relacje. Y, natomiast y, jest ch chyba nadal jednak takie przyglądanie się temu, co się dzieje w tych relacjach i, i stąd te nawet przyjeżdżając tutaj przed tym, jak yy, yy, przyjechałem do studia, sobie przeanalizowałem co niektóre wypowiedzi, czy, czy komentarze, no to wyraźnie widać, że różnego rodzaju komentarze na portalach anglojęzycznych są dosyć bogate w opis tego, jak te relacje węgiersko-rosyjskie są umacniane z miesiąca na miesiąc. No to do serca. Także w zeszłym roku, w 2015 roku, w lutym, kiedy Putin przyjeżdżał do Budapesztu, w Budapeszcie były, a antyputinowskie demonstracje. Teraz jakby cicho. Znaczy, nie wiem, czy teraz sama wizyta jeszcze ministra spraw zagranicznych to nie jest to samo, co wizyta prezydenta, więc... Mm -hmm. Domyślam się, że, że to jest jeden z powodów, dla których przy tej okazji nie są organizowane żadne demonstracje. Druga rzecz, no, demonstracje mają to do siebie, że muszą rzeczywiście mieć taki mocny, mocny ładunek emocjonalny. No tutaj, tutaj nic się takiego nie wydarzyło, co by mogło tych ludzi przyciągnąć, a jak powiedziałem, sam minister spraw zagranicznych jeszcze tak wielką atrakcją jak Putin to nie jest. Wcześniej Niemcy były zawsze najlepszym przyjacielem Węgier. Czy to się zmieniło? Wydaje się, że tak. Znaczy, że, że tutaj yy, kanclerz Angela Merkel prowadzi bardziej... Yy, nie tyle zrównoważoną, co o wiele bardziej asertywną politykę w stosunku do Niemiec niż, niż to było jeszcze parę lat temu. Stąd też właśnie chyba Orban próbuje wykorzystać tą nazwałbym to okienko transferowe, że teraz to on może być tym głównym, głównym rozgrywającym w tych relacjach. Szczególnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Orban też daje coś w zamian Moskwie, czego nie daje Berlin. Znaczy przede wszystkim tutaj wyraźnie widać, że Budapeszt w kwestii konfliktu rosyjsko-ukraińskiego stara się ten konflikt niuansować, stara się pokazywać, że to nie jest na tej zasadzie, że tylko jest jedna strona temu winna. Jeżeli weźmiemy do tego, do tego wszystkiego, dorzucimy problem mniejszości węgierskiej na Ukrainie, no to to jest wystarczający, wystarczający tutaj proch, który można łatwo podpalić i, w tym, i chociażby w tym kontekście właśnie z odrobina tego serca, o której y się pytał y pan y redaktor. Y y a dla Węgrów teraz większym przyjacielem są Niemcy czy, czy, czy, czy Rosja? Wydaje mi się, że obydwa kierunki są tak samo ważne dla Węgrów i tutaj raczej bym tego nie rozróżniał. znaczy, Niemcy są głównym partnerem gospodarczym Węgier i to się, to się nie zmienia. Natomiast em, Rosjanie są tym głównym dostarczycielem surowców energetycznych, i wydaje mi się, że dopóki nie zbuduje się pewnej alternatywy, chociażby w formie tego korytarza gazowego północ-południe, no to tutaj Węgrzy będą starali się w miarę pragmatycznie tą politykę także w stosunku do Rosjan prowadzić. Jeżeli coś ugrać więcej, tak jak to robią teraz, to będą z tego korzystać. Myśli pan, że Europa już teraz tak bardzo nie krzyczy, patrząc na ten węgiersko-rosyjski romans jak poprzednio, bo ma ważniejsze problemy? Przede wszystkim fakt, że w porównaniu na przykład do kryzysu migracyjnego... To, że jakieś Węgry dogadują się z Rosją, to ma mniejsze, mniejsze znaczenie. To, to teraz będzie wzbudzało mniej dyskusji niż jakiś czas temu, kiedy problemu migracyjnego nie było jako, jako tego najważniejszego wyzwania dla Europy. Więc zdecydowanie tak, tutaj jest zmiana pewnych akcentów, z, z, zmiana pewnego klimatu. Stąd tak łatwo te relacje przechodzą, przechodzą mało zauważone przez polityków. Jeżeli już to właśnie zauważone przez ekspertów czy komentatorów. Piotr Bajda, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego był moim gościem o Węgrzech. Rozmawialiśmy w audycji Trzy strony świata Zapraszamy do reklamy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 Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 maja, dwie minuty po 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna, Sewera i Krzysztof Zyblewski. Podejrzenie o planowanie zamachu na policjantów, w stolicy mają związek ze skrajnymi środowiskami anarchistycznymi, ustalili śledczy. Zatrzymani chcieli wysadzić w powietrze radiowozy. Policjanci wkroczyli wtedy do akcji, te trzy osoby próbowały uciekać, zostały bardzo szybko obezwładnione. Nadia Sawczenko już w domu, w Kijowie, dziękuję Ukraińcom za to, że o nią walczyli. Dziękuję wszystkim ludziom, dziękuję wam wszystkim. Niemiecki rząd składa ofertę cudzoziemcom, starającym się o azyl opiera się na zasadzie pomagać i wymagać. Trzy osoby zatrzymane w związku z planowaniem zamachu na policjantów w Warszawie mają powiązania ze skrajnymi środowiskami anarchistycznymi. Podają policja i prokuratura. Motywy ich działania nie są na razie znane. Nie doszli zamachowcy, zostali schwytani na gorącym uczynku. Policjanci mieli wcześniej informację o planowanym ataku. Zatrzymani w nocy z niedzieli na poniedziałek podłożyli ładunki wybuchowe pod dwoma radiowozami zaparkowanymi w pobliżu komisariatu przy ulicy 17 stycznia na warszawskich Włochach, relacjonuje Mariusz Mrozek ze stołecznej policji. Jedna z tych osób pozostała na czatach, na obserwacji, sprawdzała czy dookoła nic się nie dzieje, czy nic im nie zagraża. Dwie pozostałe po minięciu budynków zbliżyły się do samochodów, schyliły się, zaczęły pod tymi samochodami montować jakieś pakunki. Policjanci wkroczyli wtedy do akcji, te trzy osoby próbowały uciekać, zostały bardzo szybko obezwładnione. Podejrzani w wieku od 17 do 35 lat usłyszeli już zarzuty posiadania materiałów wybuchowych i usiłowania umieszczenia ich pod radiowozami. Zostali tymczasowo aresztowani, nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Grozi im do 8 lat więzienia. Jestem na wolności. To były pierwsze słowa Nadii Sawczenko, która po południu wróciła do kraju. Ukraińska oficer przyleciała na pokładzie specjalnego samolotu, który wysłał po nią do Rosji prezydent. Wcześniej Petro Poroszenko ułaskawił dwóch rosyjskich oficerów wywiadu skazanych w Kijowie za prowadzenie działań wojennych w Donbasie. I to właśnie na nich wymieniono Sawczenko. Ona sama mówiła tuż po wyjściu z budynku lotniska, że uwolniono ją nie tylko dzięki politykom, ale dzięki staraniom ludzi. Bardzo wam dziękuję, wszystkim ludziom, za to, że walczyliście o mnie, ale też tym, którzy walczą o zwolnienie innych. Ja jestem pierwsza. Gdyby nie ludzie, to politycy wiecznie by milczeli, dlatego dziękuję wszystkim ludziom, wam wszystkim. Nadia Sawczenko po krótkim przemówieniu pojechała do administracji prezydenta. Przyszły ambasador na Ukrainie Jan Piekł uważa, że na uwolnieniu lotniczki może zyskać prezydent Petro Poroszenko, którego pozycja ucierpiała w wyniku afery Panama Papers. Zyskać w oczach Zachodu może też prezydent Rosji. Władimir Putin dodaje przyszły polski dyplomata. To jest sygnał wysłany do Zachodu. Słuchajcie, widzicie, ja Władimir Putin jestem jednak właściwie takim no, dobrym człowiekiem. Ja potrafię coś takiego zrobić. Nadia Sawczenko spędziła w rosyjskim areszcie prawie dwa lata. W marcu sąd skazał ją na 22 lata łagru za rzekomo udział w zabójstwie dziennikarzy telewizji Rosja. Nowe przepisy dotyczące imigrantów przyjmuje niemiecki rząd. Projekt tzw. ustawy integracyjnej zakłada pomoc państwa dla cudzoziemców starających się o azyl w Niemczech, a z drugiej strony wprowadza sankcje dla tych imigrantów, którzy nie będą chcieli się integrować. Na konferencji prasowej po wyjazdowym posiedzeniu rządu w brandenburskim Meisebergu kanclerz Angela Merkel powiedziała, że jej gabinet składa imigrantom ofertę umożliwiającą pracę i integrację w Niemczech. Ich glaube, das ist ein Meilenstein. Sądzę, że przyjęcie projektu ustawy jest tu kamieniem milowym. Opiera się ona na zasadzie pomagać i wymagać. Pomoc imigrantom obejmuje stworzenie dotowanych z budżetu miejsc pracy dla uchodźców, ograniczenie przepisów preferujących zatrudnianie Niemców i obywateli Unii Europejskiej oraz zwiększenie liczby kursów zawodowych i językowych. Rząd w Berlinie wymaga jednocześnie od uchodźców uczestnictwa w tych kursach. Dla azylantów, którzy nie będą uczyć się niemieckiego, przewidziano sankcje, obniżkę świadczeń socjalnych, a nawet odmowę prawa do pozostania w Niemczech po trzech latach pobytu, które obecnie przyznawane jest automatycznie. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. 1 czerwca zasiądą w poselskich ławach. Dziś odebrali mandaty. Chodzi o uczestników Sejmu Dzieci i Młodzieży. Z Pomorza i Kujaw przyjedzie 26 uczniów. Młodzi parlamentarzyści czują tremę, ale część z nich chciałaby w przyszłości zająć się polityką. Nie wykluczam. Może. Myślę, że chyba tak. Nie wiąże przyszłości raczej z, z polityką. Kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik, który wręcza uczniom mandaty poselskie, wierzy w ich wielki potencjał. Właśnie nie politykierstwa, nie dążenia do władzy, tylko czynienia dobra, zmieniania świata na ten sposób najlepszych tylko potrafią. Sejm Dzieci i Młodzieży zbierze się za tydzień po raz 22. To był Serwis Trójki. Sport w trójce, Michał Gąsierowski. Nie ma chwili wytchnienia warłamowie. Dziś nasi piłkarze trenują od rana, choć plany trochę mogła pokrzyżować burza. Całkiem solidna. Teraz piłkarze szykują się już do kolejnego treningu, który rozpocznie się o 18. Zabraknie na nim jeszcze czterech zawodników. Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek, Maciej Rybus i kontuzjowany Grzegorz Krychowiak przyjadą na zgrupowanie jutro. Czekamy na nich, mówi Kamil Grosicki. Wszyscy już będziemy w komplecie. Już to czuć, że coś się zbliża zbliża i my musimy trenować, dobrze się prowadzić. I radzić sobie z presją. Choć jak zapewnia Kamil Glik, z tym większych problemów nie ma. Na pewno nie przeszkadzał w ten sposób. Myślę, że jeśli już, to raczej każdego mobilizuje i wie, że będziemy mieli wiele milionów ludzi przed telewizorami. I nie tylko kibiców z Polski, ale z całego świata. Także ten stres, szczególnie na tym pierwszym meczu może być, ale nie będzie to jakiś paraliż. By trochę się zrelaksować, w jutrzejszy przedpołudnie piłkarze dostali wolne. Będą trenować dopiero wieczorem. Arłamów. Adam Malecki. Martwimy się trochę o kontuzję Grzegorza Krychowiaka, ale co mają powiedzieć Niemcy? Mario Göcem ma pęknięte żebra, na problemy zdrowotne narzekają też Mats Hummels i Marco Reus. Hummels nabawił się kontuzji łydki w finale Pucharu Niemiec, za to Reus narzeka na uraz przywodziciela. Przypominam, że z Niemcami spotkamy się w drugim meczu grupowym 16 czerwca w Paryżu. A propos Paryża, to na razie miasto zdominowało French Open. W drugim kolejnym meczu męczył się ubiegłoroczny zwycięzca Stanislas Wawrinka, ale wygrał ostatecznie z Japończykiem Taro Danielem w trzech setach. Czekamy na rozpoczęcie cie meczu Agnieszki Radwańskiej, no i trochę jeszcze możemy poczekać, bo najpierw musi zakończyć się spotkanie Fratangelo kontra Gasquet. Na razie, jak patrzyłem, to było blisko remisu, jeden do jednego, a panowie, jak wiadomo, grają do trzech wygranych setów, więc jeśli to będzie pięciosetowy pojedynek. No to może się ciągnąć. Mecz Polki z francuską Garcią jest meczem dnia na korcie numer dwa, czyli korcie imienia Suzanne Lenglen. Do drugiej rundy turnieju deblowego awansowały tymczasem Magdalinet i francuska Alice Cornet. Olek Cachrem odchodzi z resowi. Kapitan siatkarzy z Rzeszowa po siedmiu latach gry zdecydował się na zmianę barw. Wcześniej z klubem rozstali się także Kurek, Rasel, Witczak, Pęczew, Linel, Śliwka oraz Ignaczak, ale też jest sporo nowych siatkarzy, także duża rotacja w klubie. Czekaliśmy, aż zakończy się dzisiejszy etap Giro d'Italia. I kolarze dosłownie, no nie wiem, minutę, dwie minuty temu wpadli na metę. Wiadomo, że wygrał Niemiec klugę po kapitalnym finiszu, dlatego że goniła go cała grupa, właściwie prawie cały peleton. On uciekał, uciekał, uciekał długo, i zazwyczaj jest tak, że ten peleton w Połyka. ostatniej chwili dogania uciekinierów. A tymczasem on, nie wiem, ile miał pół sekundy przewagi na nie. końcu, może sekundę przewagi najwyżej, ale udało mu się dojechać do mety na pierwszym miejscu. Także wielkie, wielkie brawa dla niego. Proszę sobie teraz wyobrazić taką sytuację, i ciebie też o to poproszę. Jest grupowanie reprezentacji Szwecji w piłkę nożną w Sztokholmie. Piłkarze wychodzą z autokaru, wychodzi z latan Ibrahimowicz, a wiadomo kim jest latan, i wpada na grupę przedszkolaków. Tak się akurat zdarzyło. No i wiadomo, że duże zamieszanie, rozmawiali, z latan, z latan, z latan, i w pewnym momencie z latan proponuje, to chodźcie z nami na trening. No jak myślisz, to się wydarzyło? Przedszkolaki idą na trening. Nie, przedszkolaki powiedziały, że idą na plac zabaw, a trening to może a. kiedy indziej. <laughs> Czyli gwiazda z Latana może trochę blednie w Sztokholmie odrobinka. <laughs> Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator targów Autostrada Polska. 31 maja, 2 czerwca. A po placu zabaw jest leżakowanie, tak więc sprawy są poważne. Nie, a są sprawy ważne i ważniejsze. Dokładnie. Jeśli chodzi o pogodę, bo to ważne przed długim majowym weekendem, tak jak u Państwa za oknem dziś, tak będzie w czasie tego długiego weekendu, czyli pogoda zmienna, będzie ciepło, ale zachmurzenie może się zmieniać. Od małego przez umiarkowane do dużego. Możliwe są przelotne opady deszczu, gwałtowne burze z z wiatrem i z gradem gdzie gdzieniegdzie. No i ciepło wszędzie powyżej 20, poniżej 30 stopni i taki będzie długi majowy, ostatni długi majowy weekend. Sponsorem audycji są Targi Kielce. Organizator targów Autostrada Polska. 31 maja, 2 czerwca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Agencja Muzyczna Polskiego Radia Poleca. Nowa płyta formacji Rezerwat. Legenda wraca po prawie 30 latach. Na płycie 11 premierowych utworów. Dodatkowo kultowy utwór zaopiekuj się mną w specjalnej wersji. Album Rezerwatu dotyka i do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na sklep Polskie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 Program trzeci Polskiego Rady. 14 minut po 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Prosiłem o informację z dróg, bo rozpoczyna się długi majowy weekend. Słuchacz w krótkich żołnierskich słowach napisał, że Radom zakorkowany. E, I takie korki popołudniowe pewnie w wielu miejscach. Dziś większe, bo państwo wyjeżdżają. A u nas już za chwilę relacja z Kurdystanu. Południowa audycja. Zapraszamy do yy, Trójki. Zapraszamy teraz do Kurdystanu. Zapraszamy do Trójki. A konkretnie do Irbilu, do Irbilu w irackiej części Kurdystanu. Tam jest Michał Żakowski. Do końca roku Kurdystan w Iraku chce przeprowadzić referendum na temat niepodległości. Od lat autonomiczny z własnym parlamentem i prezydentem. Teraz widzi swoją szansę na oderwanie się od Bagdadu. Peszmergowie, partyzanci kurdyjscy toczą krwawą wojnę z tak zwanym państwem islamskim. O Kurdach mówi się, że są największym narodem, który nie ma swojego państwa. Naród y, honorowy, naród waleczny, ale ludzie bardzo przyjaźni. W Irbilu jest Michał Żakowski. Dzień dobry, witaj Michale. Dzień dobry, dzień dobry. To, co powiedziałem, że, że są waleczni tak. i bardzo przyjaźni zarazem, tak jest? Tak jest, oczywiście to widać na każdym kroku, pomocni, yy, serdeczni, ale niezwykle dumni i niezwykle przekonani o swojej misji dziejowej właśnie w walce z tak zwanym państwem islamskim. Yy, jesteś w Irbilu, widzisz to, co dzieje się w Kurdystanie. Jak wygląda sytuacja? No właśnie i teraz wracamy do tego pytania o niepodległość, prawda? Dlaczego teraz tak głośno o tej niepodległości? Dlaczego teraz Kurdowie tak głośno o tym mówią na całym świecie? I paradoksalnie sprzyja im wojna z państwem islamskim, tak zwanym państwem islamskim. Oni, Kurdowie, mają najdłuższą linię frontu, ponad 1000 kilometrów. Świat, to trzeba też powiedzieć, dwa lata temu wstrzymał mocno oddech, kiedy okazało się, że terroryści z Daesh, czyli z państwa islamskiego, bo tak się ich tutaj nazywa, ci terroryści znaleźli się na przedmieściach właśnie Irbilu. Przerażenie, jakie wtedy było wśród menadżerów firm naftowych z całego właśnie świata, było nieprawdopodobne i dlatego m.in. zaangażowały się Stany Zjednoczone, kraje Europy, rozpoczęły się naloty, wysłano tutaj do Iraku i do Kurdystanu żołnierzy. Ja z jednymi na przykład takimi żołnierzami podróżowałem. Peszmergowie, czyli żołnierze kurdyjscy są na ustach wszystkich polityków świata i to jest kolejny paradoks świata, do którego Kurdowie mają pretensje za historię sprzed 100 lat. Do dzisiaj odbija się ona czkawką układ brytyjsko-francuski, nazwany układem Sykes-Pico. To on był i jest podstawą obecnego podziału Bliskiego Wschodu. On wyznaczył granice w tym regionie i to on spowodował, ja już mówię jak prokurator z Bliskiego Wschodu, spowodował, że Kurdów podzielono i rozdzielono pomiędzy cztery państwa Turcję, Syrię. Iran i właśnie Irak. I dlatego na dzień przed moim przybyciem do Kurdystanu, do Irbilu, w setną rocznicę 16 maja podpisania tej niechlubnej umowy, w Irbilu odbyły się niecodzienny pogrzeb i koncert. I w ten sposób pożegnano to, co ustalili 100 lat temu w sekrecie Brytyjczyk Sir Mark Sykes i pan François Georges Picot. Przed cytadelą Wirbilu zgromadziły się setki ludzi. Kilku z nich niosło białą trumnę z nazwiskiem Sykes i Pico. Były śpiewy, zawołania, ale zarówno biały kolor trumny, czyli w świecie muzułmańskim także kolor żałobny, jak i pieśni należały do świata umarłych. W tym samym czasie znany piosenkarz Siwan Perwer oraz kurdyjska orkiestra grali i śpiewali ku przestrodze. Sto lat temu Sykes i Pico zniewolił Kurdów i pozostawił w kleszczach nowych granic pisała kurdyjska agencja informacyjna Rudał. Artysta przemawiał po koncercie w otoczeniu żołnierzy kurdyjskich peszmergów zaproszonych z linii frontu na to wydarzenie. Ten koncert to przypomnienie, czym był układ sykesa Piko w tym regionie świata. Musimy o tym informować, a Kurdowie powinni pamiętać, ile im wyrządził szkód. Przecież cierpieliśmy przez niego aż cały wiek. Spotykam w Irbilu Hoshanga Wazili, producenta filmu Syryjska Love Story, przejmującej tragicznej opowieści o syryjskim małżeństwie opozycjonistów, przeciwników prezydenta Syrii Asada i uciekinierów z ogarniętego wojną kraju. Jest również analitykiem i komentatorem wydarzeń w Iraku i Syrii. Autor książki pod znamiennym tytułem Rozdarty Irak. Waziri o tym, co wydarzyło się 100 lat temu, mówi ostro. Tak, to było głupie, kompletne niezrozumienie tego miejsca. Waziri jednocześnie mówi coś, co jest ogromnym paradoksem istnienia tak państwa islamskiego. Jedyną osobą, która przyczyniła się do śmierci układu Sykesa Piko, jest Kalif Abu Bakr al-Baghdadi i jego państwo islamskie. Jak spojrzysz na naszą literaturę arabską, kurdyjską, lewicową, każdą, opisującą politykę w XX stuleciu, to zawsze układ Sykesa Pico nazywano złem, ale nikt z tym nic właściwie nie zrobił. A Kalif Bagdadi tak, co jest kompletnym szaleństwem, ale on wjechał buldożerem, zmiótł granicę i powiedział... To są granice ustanowione przez zło, po to, by podzielić nas, naszą islamską wspólnotę. W kawiarni nagle gaśnie światło i włącza się generator prądu. Przypomina o trwających od kilkudziesięciu lat problemach ekonomicznych Kurdystanu i Iraku. Naprzeciwko nas jest amerykański konsulat, wyglądający raczej jak forteca, a pilnie strzeżona ulica, przy której siedzimy, to kolejne przypomnienie. Godzinę jazdy samochodem z Irbilu w Mosulu. Dżihadyści mają swój bastion i tam Abu Bakr al-Baghdadi ogłosił powstanie kalifatu dwa lata temu. Później zaatakowali Irbil i byli o krok od zdobycia lotniska i miasta. Dlatego Daesh, bo tak tu się nazywa państwo islamskie, jest największym zagrożeniem dla Kurdów w Iraku. Yeah, I mean, uh, closing the street, uh, Widzisz, teraz to jest już jedyna kawiarnia na tej ulicy. Jakieś uh, półtora roku temu, a rok, a bomba wybuchła actually, um, przy mojej tureckiej kawiarni. Bywałem tam codziennie i tego just, akurat like, dnia nie przyszedłem. Bomba zabiła dwie osoby. To była moja turecka kawiarnia. Każdego dnia tam have... kind of byłem. Hoshang, powiedz mi, co to jest za wojna? Co to jest za wojna? O mój Boże, to trudne pytanie. Na pewno to wojna pomiędzy Irakijczykami, teraz sięgająca dużo głębiej, o wiele brzydsza od poprzednich. To wojna sunnitów z sunnitami, państwa islamskiego z innymi sunnitami, pomiędzy szyitami a sunnitami. Kilka dni temu mieliśmy bitwę pomiędzy Arabami a Kurdami. Szyici walczą z podziałami wewnątrz siebie, ci od tym i od Sadra. A jeszcze są ci z rządzącej partii Dawah. A Sunnici? Ci dopiero mają problem, kto ma ich reprezentować. Rząd w Bagdadzie? Plemiona? A może państwo islamskie? Ale Ale to to jest chaos. Ale to jest chaos. Ale to jest chaos. Ale to jest bardzo smutne i jest to jest Ale to jest martwy. Nie ma już czegoś takiego na mapie jak jeden kraj Irak. Irak to martwe państwo. Irak Iraq is gone. You don't have a unified body of Iraq physically as a map. It's a dead state. Właśnie, no państwo, którego już nie ma, tak ogłasza Hoshan Kouazili. Oczywiście to jest bardzo ostra ocena jeszcze, może nie aż tak jest źle, natomiast oczywiście jest bardzo źle w Bagdadzie, a Kurdowie, kurdyjscy politycy mówią, im bardziej jest źle, niektórzy kurdyjscy politycy mówią, że im gorzej jest w Bagdadzie, tym lepiej dla Kurdów. To złoty czas dla właśnie irackiego Kurdystanu na ogłoszenie niepodległości. I Rzeczywiście jest już podany termin na referendum, termin ogłoszenia referendum i przeprowadzenia go do momentu wyborów w Stanach Zjednoczonych, bo Kurdowie również widzą sytuację geopolityczną i kto może ich poprzeć, Między innymi Stany Zjednoczone, kto z Europy, kto z Bliskiego Wschodu. W ten sposób właśnie walczą swoją niepodległość, walczą na froncie z państwem islamskim i walczą również w dyplomacji. Dziękuję bardzo. Z Irbilu w Kurdystanie, w Iraku Michał Żakowski bardzo ciekawe były te korzenie kurdyjskiego dramatu, które przypomniałeś, czyli układ sykes picot układ sprzed 100 lat i wciąż jeszcze wpływa na naszą rzeczywistość po, po 100 latach. Kto by pomyślał, prawda, że tak odległa historia teraz właśnie wychodzi, e, pokazuje swoje drapieżne i okrutne oblicze, bo to, co się dzieje tutaj w Iraku, co się dzieje w Syrii, to jest właśnie wynikiem tego, że tych dwóch dżentelmenów podpisało coś kiedyś i nagle teraz ma to właśnie związki z teraźniejszością. Teraz jeszcze także, dziękuję. No, mhm. także, także to widać właśnie tutaj, chociażby w rozmowach, w kawiarniach. Wszyscy mówią, sykes Pico, Teraz nasze problemy to są m.in. problemy z przeszłości. Dziękuję bardzo. Uważaj na siebie. Michał Żakowski prosto z Irbilu w Kurdystanie, w Iraku. U nas 27 minut po 17.00. W Irbilu 27 minut po 18.00. Into flame to be destroyed Imaginary creatures Are trapped in birth On celluloid The fleas cling to the golden fleece Hoping they'll find peace Each thought and gesture A cord in celluloid There's no hiding in the memory There's no room To wait The crawlers cover the floor In the red oak corridor On my second sight of people They're more lifeblood than before They're moving in time To a heavy wooden Where the needle's eye is winking, closing on the pole The carpet crawlers eat down that I see, it's upward to the ceiling, where the chamber's said to be, like the forest fight, the sunlight that takes root in every tree, they are pulled up by the magnet, leaving their free. Genesis, tu trójka minęła 17.30. Od wiadomości Krzysztof Zyblewski. Stołeczna policja udaremniła zamach na komisariat Warszawa. Włochy. Trzej mężczyźni chcieli umieścić ładunki wybuchowe pod dwoma radiowozami na terenie jednostki przy ulicy 17 stycznia. Zostali schwytani na gorącym uczynku w nocy z niedzieli na poniedziałek. Usłyszeli już zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Grozi im do 8 lat więzienia. Według policji podejrzani są związani ze środowiskami anarchistycznymi. Grecy, politycy, eksperci i media zaniepokojeni groźbami tureckiego prezydenta. Recep Erdogan ponownie ostrzegł Unię Europejską, że jeśli nie zostaną przyspieszone prace nad zniesieniem wiz dla Turków, wycofa się z porozumienia w sprawie powstrzymania napływu migrantów do Europy. Greckie służby obawiają się, że po tych zapowiedziach liczba uchodźców przybywających na wyspę w najbliższych dniach będzie rosła. Azerska dziennikarka śledcza Kadidża Ismailowa odzyskała wolność i jeszcze dziś opuści zakład karny. Sąd Najwyższy Azerbejdżanu zmniejszył jej karę z 7,5 roku więzienia do 3,5 w zawieszeniu. We wrześniu ubiegłego roku została skazana za defraudację i oszustwa podatkowe. Według organizacji broniących praw człowieka zarzuty były wymyślone, a w rzeczywistości dziennikarka została skazana za ujawnienie skandali korupcyjnych na szczytach władzy. Pełny serwis trójki 18, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault z ogólnopolską siecią ProPlus przeznaczoną do obsługi firmy. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Siódma co do wielkości skok z zarząd, zarządem komisarycznym. Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła dziś komisarza do Twojej skok z Kędzierzyna Koźla. Powód? Zła sytuacja finansowa kasy. Nowy zarządca dostał od KNF zadanie poprawy standardów zarządzania ryzykiem, a także sporządzenia sprawozdania finansowego. Oprócz tego ma przygotować program postępowania naprawczego. Klienci kędzierzyńskiej kasy zgromadzili w niej oszczędności w wysokości 217 milionów złotych. Ministerstwo Finansów ujawnia szczegóły zmian w ustawie hazardowej. Dopuszcza w niej m.in. organizację turniejów pokorowych w internecie. Oprócz tego przewiduje, że internetowe zakłady bukmacherskie będą mogły oferować tylko zarejestrowane w Polsce firmy. Te, które działają bez zezwolenia, mają być objęte internetową blokadą. Ustawa ma wejść w życie z początkiem przyszłego roku i dać do budżetu w przyszłym roku nieco ponad 600 milionów złotych, 1,5 miliarda w 2018, a w kolejnych latach 2 miliardy złotych. Świetne dane z rynku pracy. Bezrobocie najniższe od 2008 roku, a gdyby wziąć pod uwagę tylko statystyki kwietnia wskaźnik 9,5% jest najniższy od 25 lat. Tak wynika z wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego. To pozytywne zaskoczenie, mówi Piotr Bielski z BZWBK. Dane o bezrobociu potwierdzają, że za tym spadkiem stopy bezrobocia w dużym stopniu stoi wciąż szybko. Napływ nowych ofert pracy. To sugeruje, że nie mamy do czynienia na razie z jakąś zapaścią w koniunkturze. A ekonomiści prognozują, że w tym roku bezrobocie może osiągnąć nawet 8%. Na koniec zaglądamy na giełdy. Jednoprocentowe wzrosty dziś w Warszawie. Tyle właśnie zyskał, no 99% zyskał WIG20. Za oceanem również wzrosty 64% zyskuje indeks SP500. Złoty w miarę stabilny 4,41 kosztuje euro, dolar 3,95, funt droższy 5,8%. Frank 3,99 Na program zaprosił sponsor Renault z ogólnopolską siecią ProPlus przeznaczoną do obsługi firmy Zachmurzenia zmienne i ciepło, i deszcz, i burze i wszystko może się zdarzyć. I tak będzie wyglądał długi majowy weekend. Nocami w miarę ciepło, temperatura mniej więcej, między 10 a 15 stopniami, takie widełki. A jeśli chodzi o dni, będą ciepłe, ale miejscami burzowe. Temperatura w, w czasie długiego weekendu powyżej 20, poniżej 30 i możliwe burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.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 Oh, taki upał, że przydałby się wachlarz W lodówce mamy wachlarz Cały wachlarz napojów znajdziesz w każdej żabce Na przykład napój Lipton Ice 330 ml Za nie więcej niż złoty 49. Zł. Żabka, mały, wielki sklep Kto pomagał ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze cię wspierał I był przy tobie w najtrudniejszych momentach?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 Program trzeci Polskiego Małe Radia. Małe spóźnienie mamy z rozwiązaniem konkursu za 21 minut, godzina 18. Sponsorem konkursu i fundatorem nagród jest KIA oficjalny partner UEFA Euro 2016. Michał Gąsiorowski, jako wysłannik porannej audycji zapraszamy do trójki. po południowej audycji zapraszamy do trójki. Szachowe czasy mi się przypominają. No właśnie, właśnie. Chciałem ci powiedzieć, że ciągle przybywa nam obserwatorów naszej strony trójka w szachu. Naprawdę? Naprawdę. Tak, tak. Trzeba pomyśleć o tym. Dobrze, ale my o konkursie Euro w trójce. Nagrodami są tutaj bilety na mecz Polska-Ukraina. To jest ten mecz, który będzie rozgrywany w Marsylii. Drugi w kolejności. Tak, 16 to ten, 16 Mecz z Ukrainą decydujący. Trzeci w grupie. A, przepraszam, Pierwszy z Irlandią Północną, drugi z Niemcami, trzeci z Ukrainą. 21 w Marsylii. W takim razie na to mamy dwa bilety i codziennie można te bilety było, w tym, było można w tym tygodniu wygrać. Panowie w porannej audycji dawali zadanie komentatorskie dla Państwa. A Państwo komentowali. Dzisiaj chodziło o przyrządzanie kawy, tak wymyślił Marcel i muszę przyznać, że filmy przyszły. Trudno nam było wybrać zwycięzcę, naprawdę. Proponujemy Państwu posłuchanie finałowych takich trzech filmów, które podobały nam się najbardziej, właściwie trzech komentarzy i za chwilę ogłosimy zwycięzcę. Ale to, to ci finaliści, którzy teraz wystąpią, to nie są ci, którzy wygrali. Jeden z tych filmów wygrał. A, okej. Okay. Halo, halo, witamy na stadionie kanapowym, a to nasz zawodnik podstawowy kofi. Naprzeciw kawy staje woda, paruje, buzuje, ale co się dzieje? Co się odwróciło uwagę, kawę zapatrzyła się w dno kubka i w tym czasie woda uderza. Kawa oszołomiona, przerwa! Podaj pan tę kawę, bo za chwilę się zaczyna mecz Polska-Ukraina! Co za kawa! Co za smak! I to były te filmy. I czyli... trochę jak karne. Ktoś musi trafić, ktoś musi nie trafić. To jeszcze powiem tylko, że to jest audio, a jeszcze do tego jest wideo. Polecamy naszą stronę facebookową, trójkową i naszą stronę internetową, normalną, trójkową. I tam y, odsyłamy państwa na strony facebookowe bohaterów, czyli... Pojawią konceptor. się te filmy, można też znaleźć po hashtagu euro w trójce. W niniejszym możemy ogłosić i oddaję ci tę przyjemność, że dzisiaj wygrała dzisiaj pani... Dzisiaj wygrała pani Angelika. Witamy Państwa z kuchni typowej pani domu z ringu, na którym przyjdzie nam obejrzeć pojedynek gigantów. W narożniku czerwonym wydobywana z odchodów indonezyjskiego łasku na muzanga, czeka kawa luwak. W narożniku niebieskim reszta świat, który trenelem jest niezastąpiona w rękach krawcowej szpilka. Pierwsza runda, naprzeciw kawy staje woda, paruje, buzuje, ale co się dzieje? Co się zwróciło uwagę, Kawy zapatrzyła się w kubka i w tym czasie woda uderza. Kawa oszołomiona, przerwa. W drugiej rundzie twarzą w twarz z kawą staje cukier. Kawa zaśmiała się pod nosem, bo przecież cukier pochodzi z rodziny burakowatych. To był błąd. Fusy idą na dno, publika zamarła, przerwa. Trzecia runda. Do kawy z wysoką Niesioną głową, podchodzi mleko, mleko pochodzące z radośnie wypasanych krów. Ostatnio oznaki czarnego napoju znikały pod kwartową białej poświaty Knockout! Co za spotkanie, Kibice szaleją! Dziękuję Państwu za uwagę, komentowała dla Państwa Andrzejka Kajnowska. Teraz połączymy się ze studiem. Halomietek, Halo Włodek. Tu studio, tu studio. Dziękujemy za komentarz. Prosto ze stadionu pani to Mietek, to Włodek. Tak, Alumietku, Halo, Mietku, halo i ściągnijcie mi Szaranowicza. A propos klasycznych nagrań komentatorskich, dobrze. I jeszcze dwa bilety do wygrania. No właśnie, trzy to... konkursu za nami. Ostatnia przed nami. I teraz tak, zadanie ogłosimy w poniedziałek, e, przepraszam, w sobotę. W sobotę rano. W porannej audycji. Tak, Piotr Łodej ogłosi, co trzeba będzie zrobić. Wybieramy film, zwycięzcę ogłosimy w najbliższym wydaniu trzeciej strony medalu w niedzielę. Między 17 a 19, przy okazji powiedzmy, że w niedzielę prawdopodobnie relacja z Austrii także. A, mówisz o Tedim Błażusiaku, który będzie podjeżdżać pod stromą głową. Tak, dużo w ogóle będzie relacji. Giro d'Italia, to co się dzieje w Arłamowie. No naprawdę audycja wyładowana po brzegi. Sponsorem konkursu i fundatorem nagród jest KIA, oficjalny partner UEFA Euro 2016. A propos Teddy'ego Błażuziaka, co to za zawody w ogóle są w Austrii? Wjeżdżanie na górę. Słynne zawody, trzeba wjechać pod bardzo stromą górę, to jest niesamowicie trudne, Teddy jest najlepszy w tym. Wjechał? No będzie wjeżdżał. Ale te zawody rozgrywane są nie po raz pierwszy, prawda? Już parę razy wjechał, ale czy wiedzie w niedzielę? Bo I... większość nie wjeżdża. Większość nie. W niedzielę między 17 a 19 już za chwilę Marcin Zaborski i jego goście parlamentarzyści o roku prezydentury Andrzeja Dudy w Pulsie Trójki. Zaborski. Dzień dobry. Dokładnie rok temu poznaliśmy wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich. Państwowa Komisja Wyborcza głosiła wtedy, że na Andrzeja Dudę swój głos oddało ponad 8,5 miliona Polaków, czyli o pół miliona więcej niż na Bronisława Komorowskiego. Wracamy dziś do tamtych wyborów i pytamy o prezydenturę Andrzeja Dudy. W naszym studiu posłowie Anna Krupka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień, Dzień dobry, dobry. I Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wybory były rozstrzygnięte w maju, ale zaprzysiężenie głowy państwa było w sierpniu, czyli za nami mniej więcej Więcej 9 miesięcy urzędowania prezydenta. Jakie działania Andrzeja Dudy? zapamiętali Państwo najwyraźniej z tych pierwszych miesięcy, Pani Poseł. Znaczy Przede wszystkim prezydentura Andrzeja Dudy do prezydentury Bronisława Komorowskiego. Gdybyśmy porównali te dwie prezydentury, to jest jak dzień i noc. Z jednej strony e, ja przypominam sobie postać pana e, prezydenta Bronisława Komorowskiego, jego brak aktywności. Najpierw pilnował Żylandola, był notariuszem swojej partii, e, a jak wyszedł na ulicę, bo przeraził się przegranej w wyborach, to polecał młodemu człowiekowi wziąć kredyt, znaleźć pracę, Podczas swoich konwencji krzyczał o jakimś specjaliście od kur. Podczas nielicznych podróży zagranicznych porównywał liberum veto do bigosowania, czy wchodził na krzesło w Japonii. No dobrze, ale Gafa to jest Bronisław Komorowski. Rozumiem, że prezydenturę... chce pani się odnieść do, też do tego, ale jednak pytanie o Andrzeja Dudę i te ostatnie miesiące. Co pani zapamiętała tak, z tego czasu przede wszystkim? Prezydentura Andrzeja Dudy, aktywna prezydentura tak na arenie międzynarodowej, między innymi wspieranie i wysiłki w stronę wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Także bliskie, zacieśnione kontakty z państwami Grupy Wyszehradzkiej. No, liczne podróże międzynarodowe, zabieganie także o, o inwestorów za granicą. Z drugiej strony prezydentura aktywna w kraju, bo pan prezydent Andrzej Duda w kampanii wyborczej składał konkretne obietnice, obiecywał konkretne projekty, tak jak choćby obniżenie wieku emerytalnego, to znaczy przywrócenie poprzez Niego wieku emerytalnego e, i czy... zrealizował ten zapowiedź e... do tej pory Pan prezydent Andrzej Duda obiecywał, że w trakcie, na samym początku tak naprawdę swojej prezydentury ten projekt trafi do Sejmu i rzeczywiście do Sejmu trafił prezydencki projekt Andrzeja Dudy w sprawie obniżenia wieku emerytalnego. On w tym momencie jest pod komisji, trwają nad nim prace w podkomisji sejmowej. Pan poseł Marcin Święcicki, spojrzenie z drugiej strony, no i pytanie także o te pierwsze miesiące Andrzeja Dudy i to, co w Pana pamięci najwyraźniej tkwi. Czyli ja oceniam nie najlepiej pana prezydenta, że ja nawet powiedziałbym, że źle oceniam, bo główny konflikt, jakim znalazła się Polska, czyli o Trybunał Konstytucyjny, to prezydent tutaj odegrał wielką rolę w zaostrzaniu tego konfliktu i jak gdyby przyczynił się do tego. Jeśli ta ustawa, którą uchwaliła Platforma IPSL w czerwcu, panu prezydentowi się nie podobała, to trzeba było ją podać do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nic nie zrobił w tej sprawie, nie podał do Trybunału. Platforma sama podała własną ustawę do Trybunału, pan że włoży. Wówczas apelował no, o unikanie tak, tego rodzaju zmian, o wstrzymanie tak. się z takimi zmianami ale, i jak pokazało, życie, ale miał pani, rację. Ale ja przerywałam przerywam, tak? Znaczy apelował tylko, że po prostu nic nie zrobił. Sam bo apel, wie Pani to można, może, można apelować, ale, ale mógł podać no ale do Trybunału i nie podać. Poseł Ściścicka. Ale może. Ale może. Do ale panie, pan poseł ja pan pan pan się podali do sprawdzenia do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie czekając, aż Trybunał Konstytucyjny to sprawdzi, w środku nocy zaprzysięgał nowych sędziów, jak się okazało wybranych na miejsca prawidłowo obsadzone, jeśli chodzi o trzy miejsca. Więc przyczynił się w ten sposób do tego, że, że zaprzysiągł osoby, które zostały wybrane na miejsca prawidłowo obsadzone. Ale, ale nie koniec na tym. Następnie Sejm, ten nowy, uchwalił ustawę paraliżującą Trybunał. Każdy to widzi, że miała na celu paraliżowanie prac Trybunału. Uchwalił to w trzy no, dni. Inne postanowienia tej regulacji wprowadzono na posiedzeniu Komisji bez pierwszego Czytania na plenarnym posiedzeniu. Uchwalono to w, w noc e, wigilijną, znaczy się z 23 na 24. Niektórzy senatorowie mówili, że trzeba by właśnie kolędy śpiewać. I prezydent nie robiąc żadnych analiz, żadnych e, e, jakichś ekspertyz w tym zakresie, miał do wyboru trzy możliwości. Jedno, posłać to do Trybunału Konstytucyjnego tak skandalicznie uchwaloną, skandaliczną ustawę bez wakacji o legis, żeby Trybunał Konstytucyjny Rzecz ona w ogóle jest konstytucyjna. Po drugie, mógł ją zawetować. Nie, prezydent przyjechał jak szalony ze, ze swojego urlopu 27 grudnia, e, czyli 25 i 6 sądzę, że nie zebrał żadnych ekspertyz i od razu tę ustawę podpisał, właśnie tę skandaliczną ustawę. W poniedziałek więc, prezydent tłumaczył, i tak dalej, więc... tłumaczył pani pośle i pani poseł, że jest gotów angażować się w sprawę Trybunału, jeżeli, jak to ujął, sytuacja kryzysu będzie się pogłębiała. Dlaczego, pani zdanie, pani poseł, do tej pory prezydent nie wkroczył żeby próbować rozwiązać to ten my kryzys. My rozmawiamy o konflikcie, o sporze dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego. Ja chcę przypomnieć początek tego sporu. Przyznała to także Komisja Wenecka, że spór został rozpoczęty tym niekonstytucyjnym wyborem członków Trybunału Konstytucyjnego w czerwcu jeszcze przez koalicję po które do, którzy dokonali, politycy tych partii dokonali, posłowie wyboru sędziów na wyrost. Częściowo. Ja bym chciała, żebyśmy nie, nie, nie rozmawiali poseł, ale... o dokonaniach prezydenta. Ale właśnie o to pytam, pani poseł. Dlaczego Pana, prezydent Andrzej Pana Duda? prezydenta Andrzeja Dudy? Także, która miała także bardzo, ma także bardzo ważne znaczenie właśnie w sprawach wewnętrznych. Mówiliśmy o projekcie dotyczącym przywrócenia wieku emerytalnego. Jest także drugi projekt podniesienia kwoty wolnej od podatku. Te projekty, na które pan prezydent umawiał się z Polakami. Pani poseł, ale pytanie brzmiało, dlaczego prezydent Andrzej Duda do tej pory nie wkroczył w znaczy rozwiązywanie... Niej, bo się pośle, Panie pośle znaczy, bardzo ja, ja się absolutnie z tym nie zgadzam. E, tak. Pan prezydent e, Andrzej Duda podejmował, z tego co pamiętamy, dyskusję e, o Trybunale Konstytucyjnym, Nic ale podobnego. także za przysiężenie tych trzech sędziów były, było Środku pewnym nocy. krokiem naprawczym, było Trzeciego pewnym grudnia, krokiem do przodu. 3 grudnia prezydent Andrzej Duda w swoim orędziu zapowiedział powołanie zespołu, e, którego celem będzie wypracowanie zasad wyboru sędziów oraz funkcjonowania Trybunału. E, ma Pani podejrzenie, dlaczego do tej pory taki zespół nie powstał? Proszę państwa, no tak jak mówię, pan prezydent dokonał, dokonał zaprzysiężenia tych trzech sędziów, bo chciał w ten sposób rozwiązać spór trybun dotyczący to, to, to Trybunału rozumiem, Konstytucyjnego. To rozumiem, ale dlaczego nie powstał I ze sobą, i ta o i mówił i natura mówił prezydent? Tego sporu, i, I natura tego sporu i, i ten spór jest cały czas eskalowany tak naprawdę przez opozycję. Znaczy, ja tutaj e, Dobrze, widzę przede nie, nie wszystkim z na naszego więc środowiska liczne na się do wysiłki rozwiązania doczekamy. tego sporu, podczas gdy ta ręka cały czas jest przez opozycję pan Panie pośle, a propos, znaczy, właśnie, znaczy, ręka opozycji. Panie pośle, gdyby taki zespół powstał, gdyby prezydent Andrzej Duda stworzył zespół, o którym, o którym mówił 3 grudnia, Platforma Obywatelska przyjmie zaproszenie do działania w takim zespole, który ma wypracować zasady funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego? Oczywiście, że przyjmiemy takie zaproszenie, ale prezydent zapowiedział powołanie takiego zespołu i żadnego zespołu nie powołał, dlatego że pan prezes wymusił, czy wymusił, czy zażądał, czy nie wiem, czy polecił po pierwsze za zaprzysiąc sędziów na parę godzin przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, którzy sędziowie przez nas wybrani są prawidłowo, wybrani, którzy nie. Więc żeby to uprzedzić, Wyrok Trybunału Konstytucyjnego prezydent w środku nocy zaprzysięga, jak się okazało, trzech na wyborze się... tych sędziów mówiła już Przez, Komisja Wenecka. Panie poseł, panie pośle, prezydent stwierdził, ja że prezydent stwierdził... Zastosował to, co Komisja Wenecka ustaliła, czyli opublikowanie wyroku, zaprzysiężenie trzech sędziów. To jest zgodne z prawem i z konstytucją, no, akurat... na której straży powinien stać akurat... pan prezydent. prezydent A konflikt... prezydent stwierdził, panie pośle, że konflikt o trybunał rozpoczął się, jak powiedział, za sprawą poprzedniej większości parlamentarnej i że ma nadzieję, że zostanie rozwiązany tam, gdzie się zaczął, czyli w Sejmie i powiedział tak, ponieważ dzisiaj trwa dialog, wychodzę z założenia, że mogę pozostać jeszcze jako obserwator tej sytuacji. Pan jako poseł dziś opozycji, jakie ma konkretne oczekiwania od prezydenta? Czego by pan chciał od niego, żeby jak zadziałał? Co zrobił konkretnie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego? Poza tym, co już pan powiedział o zaprzysiężeniu sędziów? Znaczy prezydent nie, nie tylko, że, że, że, że przysiąg sędziów na parę godzin przed orzeczeniem Trybunału, że trzech sędziów wybranych w poprzedniej kadencji było prawidłowo wybranych. A on przysiąg na te miejsca kolejnych sędziów w środku nocy. Podpisał ustawę, którą powinien za zawetować albo odesłać do Trybunału do rozpatrzenia, była ewidentnie paraliżująca. No Ale czego pan oczekuje, panie pośle? Ja oczekuję, ja oczekuję że prezydent jednak wykonał to właśnie, co y, zaleca y, y, Komisja Wenecka, do której rząd się zwrócił z prośbą o opinię w tym samym sporze. I Komisja Wenecka w tym samym sporze powiedziała tak, że sędziów trze trzech prawidłowo wybranych y, za poprzedniej kadencji Sejmu trzeba zaprzysiąść. Komisja Wenecka orzekła, że trzeba wyroki publikować. Komisja Wenecka nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń do pracy Trybunału Konstytucyjnego i tych jego orzeczeń, jak również do prezesa Rzepińskiego, więc nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, trzeba przestać ich, jak gdyby, y, krytykować tak, jak to y, y, koalicja robi. Tylko my wykonać... po prostu bronimy Konstytucji my tylko chcemy my tylko, chcemy, my tylko chcemy, żeby pan prezydent i rząd wykonał to, co proponuje Komisja Wenecka, do której sam rząd się zwrócił o opinię. Więc jak rząd się zwrócił do niej opinię i ona wydała opinię, to teraz zastosujcie się Państwo do tej Pani opinii. Panie Pani Pośle, Panie Pośle, ale Komisja Komisji Weneckiej zastosujcie jest się teraz do przedmiotem obrad y, zespołu ekspertów powołane, powołanego Gdybyśmy przez byli pana marszałka więc to zostanie wykonane. Gdybyśmy no byli w to sejmie, zostanie uwzględnione, ale no. na gruncie naszego prawa. Gdybyśmy byli w Sejmie, a ja byłbym marszałkiem Sejmu, bym prosił Państwa o stosowanie artykułu 179, regulamin minus Sejmu, punkt drugi. Tak, żebyśmy się nie przekrzykiwali, bo wiedzą państwo na pewno doskonale, czego dotyczy ten punkt, ale mam nadzieję, że nie będę musiał, bo jesteśmy tylko w radiu, a ja nie jestem marszałkiem. TNS Polska zapytał Polaków, czy Andrzej Duda wypełnia dobrze obowiązki prezydenta. Odpowiedzi pozytywne, czyli zdecydowanie tak, albo raczej tak, to jest 43%. Negatywne odpowiedzi, zdecydowanie nie, albo raczej nie, 47%. Czyli więcej. Więcej jest tych, którzy mówią, że nie wypełnia dobrze swoich obowiązków. Pani poseł, ma pani pomysł, dlaczego jest więcej niezadowolonych niż zadowolonych? Znaczy, naprawdę mamy do czynienia z wieloma sondażami. Oczywiście najlepszym sondażem są wybory prezydenckie, no to one są w ogóle wybory. Ale także pan prezydent Andrzej Duda jest liderem w większości, w większości sondaży, w większości rankingów zaufania wobec polityków. I no, mogła Jeśli chodzi o rankingi zaufania, rzeczywiście jest liderem. Na różne sondaże polacy, polacy dobrze oceniają tą prezydenturę. Jeśli chodzi o rankingi zaufania, jest liderem. 57% pytanych przez bo z tym razem Polaków, ufa prezydentowi, 30% nie ufa. I to jest wynik nieco gorszy niż wynik Bronisława Komorowskiego rok po wyborach wówczas, jeśli chodzi o tamte wybory prezydenckie. No cóż, ja mogłabym tylko przytoczyć sondaże, które w trakcie kampanii wyborczej prezydenckiej pokazywały jeszcze bodajże w lutym czy w marcu, że pan prezydent Komorowski ma 70% poparcie, że nie będzie w ogóle drugiej tury, a Później zakończyło się to druzgocącą jego klęską w pierwszej turze i w drugiej turze, bo znalazł znaczy... się młody, dynamiczny, a z drugiej strony odpowiedzialny, z dużym doświadczeniem polityk, który stanowił świetną alternatywę. Znaczy prezydent Wojciechowski y, był bardzo dobrym, uważam, prezydentem Łagodził, a nie zaostrzał konflikty, natomiast prezydent Dudano nie może się wyzwolić spod władzy prezesa. No, ale, prostej sprawie, ale jakie konflikty zaostrzał, że, no, że, że nie ma. maksymalnie. obywateli odrzucał podpisy składane przez obywateli, choćby pod. Pan poseł Marcin Świnicki, bo ja mówię, ja, kończymy? Mówię o, o, ja mówię o prezydencie Dudzie, że po pierwsze za granicą źle mówi o Polsce, to też nie powinien tego robić, że to Polska jest niesprawiedliwym krajem, nie warto do Polski wracać, i tak dalej. Po drugie, w jego licznych wystąpieniach wyłącznie krytykuje jakby opozycję, nie widząc co się dzieje u niego w własnym wozie. Nawet taka sprawa jak pomnik świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego mógł pomóc w rozstrzygnięciu tego konfliktu, czy on może być 80 metrów od krakowskiego przedmieścia, czyli bliżej niż grup znanego żołnierza, bliżej krakowskiego przedmieścia niż krzyż papieski w tej samej odległości od krakowskiego przedmieścia co pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego niedaleko stojący, czyli jakoś pomóc w rozwiązaniu tego konfliktu dziękuję O tego pomóc. Marcin Święcicki, jedna grupka, Marcin Hanne. Zaborski, do usłyszenia. Nie. Bardzo Państwu dziękuję. Nie. Zapraszamy do reklamy.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 Farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do 250 mg przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. AFLOFARM. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Ania Szarmach i jej goście Shades of Love.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 Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 maja, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Franz Timmermans o Polsce. Jeśli będą rezultaty dialogu, nie będzie opinii Komisji Europejskiej. Czy bombiarz z Wrocławia żądał wcześniej okupu? Za chwilę nieoficjalne ustalenia Polskiego Radia. Łatwiej, bezpieczniej i szybciej zrobimy zakupy w sieci w krajach Unii. Bruksela chce znieść bariery w handlu internetowym. Dzień po wizycie w Warszawie wiceszef Komisji Europejskiej zapowiada, jeśli dialog z polskimi władzami przyniesie rezultaty, Komisja Europejska nie będzie przyjmować opinii na temat praworządności w Polsce. Tak mówił dziś w Brukseli dziennikarzom Franz Mermans. Dodał, że oczekuje iż polskie władze szybko przedstawią rozwiązanie w sprawie Trybunału. Wczoraj po spotkaniu z wiceszefem Komisji premier Beata Szydło wskazywała, że nad pewnymi propozycjami prace trwają między innymi w Sejmie. Zajmuje się nimi zespół ekspertów powołany przez Marszałka Sejmu. Jego członkowie informują, że uzgodnili najważniejsze kwestie i piszą już raport. Opozycja zastanawia się, po co taki zespół w ogóle powstał. Koordynator zespołu Jan Majchrowski nie chce zdradzić, co znajdzie się w raporcie kończącym pracę. To będą tezy bardzo precyzyjnie sformułowane z głębokim wyjaśnieniem, które następnie mogą nadawać się do bezpośredniego zastosowania. Zdaniem szefa klubu PO Sławomira Neumana powoływanie przez marszałka Sejmu Zespołu Ekspertów było niepotrzebne, bo opinia Komisji Weneckiej jest jasna i klarowna. Powoływanie zespołu było delikatnie mówiąc ekstrawagancją, marszałka a tak naprawdę grą na czas. Joanna Schmidt z Nowoczesnej mówi, że po dwóch miesiącach pracy nadal nie wiadomo, jak kryzys konstytucyjny ma być rozwiązany. Nawet Prawo i Sprawiedliwość nie wierzy w efekty pracy tego zespołu, bo pod koniec kwietnia w Sejmie pojawiła się ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówi, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu marszałek Marek Kuchciński ma dostać wyniki raportu. No a potem one oczywiście trafią do procedowania w Sejmie i będą brane pod uwagę przy przygotowywaniu jakiegoś rozwiązania ustawowego do Trybunału. Zespół ekspertów do spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego został powołany pod koniec marca Małgorzata Naukowicz polskie radio. Sprawa podłożenia bomby w autobusie we Wrocławiu i wcześniejszego telefonu z żądaniem okupu w złocie są ze sobą powiązane ustalił nieoficjalnie reporter polskiego radia. Wszystko wskazuje na to, że odpowiada za to ta sama osoba. 22-letni Paweł R. student chemii na Politechnice Wrocławskiej, który w czwartek podłożył ładunek, został wczoraj zatrzymany w miejscowości Szprotawa w Lobuskiem. Dziś stanął przed prokuratorem i usłyszał. Редактор Zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych. Zarzut spowodowania zdarzenia, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób. Informuje prokurator Robert Tomankiewicz. Mężczyzna przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu dożywocie. Prokuratura nie chce na razie ujawniać motywów jego działania. Naukowcy z Gdańska szukają leku na raka. Dostali na badania ponad prawie 20 milionów złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W pracę zaangażuje się kilka instytucji stałego kraju. Będziemy badać tak zwane telomery w chromosomach, mówi profesor Maciej Bagiński z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, który pokieruje pracami. To są końcówki chromosomów i mówi się, że telomer to jest to telomerowe DNA, które są oblepione białkami. I jest tych białek kilka, kilkanaście. One pełnią różne funkcje i właściwie funkcjonowanie tego całego systemu jest potrzebne, żeby komórka w ogóle mogła się dzielić te końce, czyli te telomery inaczej funkcjonują w komórkach nowotworowych, a inaczej w zdrowych i my to chcemy wykorzystać w naszym projekcie. Naukowcy chcą pracować na komórkach nowotworowych pochodzących od pacjentów. Realizacja projektu potrwa 3 lata, a to za mało, by stworzyć kompletny lek, jednak naukowcy mają nadzieję, że stworzą aplikację, którą będzie można opatentować. Zakupy w internecie w Unii Europejskiej mają być łatwiejsze, bezpieczniejsze i szybsze. Komisja przedstawiła projekt reformy cyfrowej. Jej celem jest zniesienie barier w handlu w sieci, chodzi o likwidację ograniczeń regionalnych, które powodują, że sprzedawcy często zawyżają marże albo ograniczają oferty w zależności od kraju. Dzieje się tak, bo system lokalizuje kupującego po adresie komputera lub numerze karty kredytowej. To dyskryminacja. Podkreśla wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za rynek cyfrowy, Andrus Ansip. Tylko 36,6% tych, którzy chcą kupić jakiś produkt w innym kraju Unii Europejskiej lub skorzystać z usług, może to zrobić. Zdecydowaliśmy się więc wprowadzić zasadę. Sprzedawaj i kupuj jak w domu. Dla konsumentów oznaczać to będzie, że ci, którzy chcą kupować w sklepie internetowym w innym kraju, będą traktowani jak miejscowi. Komisja Europejska dopuszcza różnicę cen, jeśli będzie ona usprawiedliwiona innymi stawkami podatku VAT. Bruksela chce, chce też uregulować sprawę dostarczania przesyłek z zagranicy. Zbyt duże są bowiem różnice w cenach za dostawę. Komisja nie zaproponowała górnego limitu cen, ale zapowiedziała, że będzie podawała do wiadomości cenniki opłat, by poprawić przejrzystość taryf i zwiększyć konkurencyjność. To był Serwis Trójki. Wieczorem i w nocy w miarę pogodnie. Niewielkie przelotne opady deszczu na zachodzie, na południu i na Podlasiu. Temperatura od 9 stopni na Mazurach, do 11 na Podkarpaciu i do 13 w centrum i na Dolnym Śląsku. Jutro na zachodzie, na południu, na Lubelszczyźnie więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu, po południu burze z gradem, na północnym wschodzie i w centrum słonecznie i bez opadów. Temperatura jutro od 18-20 stopni wokół Zatoki Gdańskiej, do 23 w Rzeszowie i do 24 we Wrocławiu. Kolejne dni w miarę pogodne, ale z deszczem i z burzami. Temperatura w długi majowy weekend generalnie w ciągu dnia powyżej 20, poniżej 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 20 lat życia w świętym spokoju nie można po prostu kupić.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 To wszystko dla ciebie. Rockloud Live prezentuje Kings of Leon na pierwszym samodzielnym koncercie w Polsce 8 września Tauron Arena Kraków. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Patroni medialni: Virtualna Polska, Stroer. Co jest grane 24, Teraz Rock, CGMPL, Magazyn Gitarzysta. Na koncert zaprasza Radiowa Trójka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 Ponad 250 filmów z całego świata, 14 ekranów i 2536 miejsc w ośmiu kinach czeka na publiczność 56. Krakowskiego Festiwalu Filmowego od 29 maja do 5 czerwca w najlepszych kinach w Krakowie.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 Chcę się poskładać, jak składa się z samolotu model. Chcę się posprzątać, jak sprząta się z odpadów drogę. Chcę się wymazać i od początku namalować, ale powoli zaczyna myśli mi brakować. Chcę się pozmywać, jak zmywa się naczynia w kuchni. Chcę się pozbierać, jak chleba zbiera się okruszki. Umieć się wspomnieć, co łażą po mnie, umieć zapomnieć. Czuję się jak z siekierą w sercu, bo nóż to już chyba za mało W duszy wspomnienia dziury mi wiercą, choć się dobrego wiele nie działo To czuję się jak z siekierą w sercu, bo nóż to już chyba za mało W duszy wspomnienia dziury mi wiercą, dla ciebie znowu się nic nie stało Składana, wciąż chwieje się jak słoń na szczudłach Nierozwiązana Dla innych ludzi jestem trudna Nieposklejana Wciąż sypie się jak tynk ze ściany Marząc byś przestał mi zadawać w końcu rany Kiedyś się zbiorę Jak zbiera się do lotu Ja strząb, kiedyś się sprzątnę i znajdę w sobie drogę własną Odejdę nowa, całkiem już zdrowa Słysząc Twe słowa Czuję się jak się.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 Dominika Barabas, siekiera z płyty rustykalne cyrki. To jest nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa SMS-em 71-335. Reportaż w trójce. Dziś mija 68. rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. To bohater antykomunistycznej konspiracji, jeden z żołnierzy wyklętych. Przez lata w czasach PRL-u nie można było o nim mówić. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki zatytułowanego Więcej niż odwaga. Marszu Rozmistrza Pielowskiego, akurat biorę udział po raz czwartym. No Kiedyś się dowiedziałem o tej postaci i generalnie zafascynowało mnie to, że samodzielnie zorganizował ucieczkę z Auschwitz, to, że budował tam ruch oporu i to, że przez cały ten czas się nie bał. Chciał jak najlepiej służyć swojej ojczyźnie. Właśnie to jest misja między innymi tego marszu, że można zachęcać młodych do tego, żeby interesowali się takimi postaciami, które powinny być ogólnie przyjętymi wzorcami dla nas. A w praktyce z tych wartości jak młodzi ludzie mogą skorzystać? No żyjemy w innych realiach, oczywiście to nie żyjemy w stanie wojny, ani mamy własną niepodległą ojczyznę. Przyczyniamy się do tego, żeby ta ojczyzna dalej trwała pracując, ucząc się jak najlepiej i udzielając się społecznie. Jest to pewien rodzaj mody. Ja pamiętam, jak ja chodziłem do liceum, to były koszulki z Czewarą. No teraz mamy koszulki często z Pileckim. Krzysztof Kosior, prawnuk rotmistrza Witolda Pileckiego. Myślę, że z jednej strony trochę mamy taki deficyt postaci, które by rzeczywiście nas prowadziły i łączyły, i być może Witold Pilecki mógł być taką osobą, która jest pewnego rodzaju autorytetem to, w jaki sposób żył, działał, czego dokonał.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 Ja dowiedziałem się właśnie o Pieleckim ze stadionów Rapper Dempsey. Pamiętam, byłem na meczu Lecha i jakaś oprawa właśnie była o Witoldzie Pileckim i tak zacząłem powoli wnikać. Powstawały właśnie różne utwory na temat Pileckiego. I tak powiem, zakochałem się w tym. Wrzuciłem na początku samą piosenkę, którą sam nagram, jakieś tam zdjęcie i tak dalej. To już no, chyba jest to 20 tysięcy odsłon. Nie zapomnię, każdy patriota pamięta W szarmi obieknęta. Mi się wydaje, że każdy, kto nagrywa tosęki o takich postaciach może być dla kogoś innego inspiracją i ktoś może zacząć ścierpać wiedzę o tych postaciach Ta pamięć potrzebna jest przede wszystkim nam i przyszłym pokoleniom Polaków Bo dzięki tej pamięci stajemy się wspólnotą stajemy się narodem, który ma własną historię i co ważniejsze, ma własnych bohaterów w pewnym stopniu nasiąkałem troszkę tą wiedzą, ale, że tak powiem, mimowolnie. To znaczy, przez pewien czas wychowywała mnie moja prababcia, Maria Pilecka. I drobne, bardzo jakieś informacje gdzieś tam od niej otrzymywałem, ale byłem wtedy mały, dosyć... Nawet za bardzo nie, nie, nie kojarzyłem tego, że to przecież mąż tej babci, prababci, z którą właśnie tutaj siedzę. Dla mnie to było gdzieś tam bardzo odległe. Także myślę, że gdzieś w okolicach swoich lat dwudziestu to tak zacząłem się czegoś więcej dowiadywać i Trochę dotarło do mnie, że no jest pewna wyjątkowość w tej postaci. Jest to życiorys robiący wrażenie. Gdybyśmy byli w Stanach Zjednoczonych, to o tym człowieku już zrobiono by dwa seriale. Jeden w latach 80., drugi teraz by Netflix zrobił. Byłyby trzy filmy i całe serie komiksowe. Michał Gałek, współtwórca komiksu o Witoldzie Pileckim. To jest człowiek, który miał tak gigantycznie skomplikowaną i bogatą historię, że z tego można by zrobić całą serię komiksową. O kolejnym epizodzie życia mamy pierwszą wojnę, Mamy drugą wojnę światową, jego udział w konspiracji, mamy historie, które się działy w Oświęcimiu, mamy jego ucieczkę z Oświęcimia, powstanie warszawskie i potem jeszcze cały ten epizod związany ze śledztwem, przesłuchiwaniami itd. święci myślę, że to jest jednak ten wyróżnik z tego, co mi wiadomo, jest to jedyna osoba, która dobrowolnie do tego obozu poszła i no jest to pewien jakiś gest, czy ktokolwiek w tej chwili byłby w stanie tak szybko się dostosować do sytuacji. W Warszawie miała miejsce Lapanka, w czasie której Niemcy wyciągnęli z domów na Żoliborzu około tysiąca mężczyzn i po dwóch dniach wywieźli ich do Oświęcimia. Wśród wywiezionych znalazł się 45-letni oficer rezerwy kawalerii, Witold Pilecki. Gdy wszyscy inni chowali się gdzie mogli, on dobrowolnie za zgodą przełożonych z tajnej armii polskiej wyszedł na ulicę i dołączył do grupy aresztowanych już mężczyzn. Zdecydował że musi dostać się do Oświęcimia, by tam, na samym dnie cywilizowanego świata, rozpocząć tworzenie podziemnego ruchu oporu. Miałem taki krótki moment, kiedy trochę mnie to przytłoczyło. Wydawało mi się, że to jest jakiś brzemien dla mnie, że ludzie, jeżeli będą mnie kojarzyć z tą postacią, to będą oceniać to, jak ja się zachowuję bardzo szybko i zostanę poddany ostracyzmowi, także pije piwo na przykład w parku. Natomiast jak zacząłem troszkę głębiej wchodzić w to, co Witold robił, przede wszystkim jeszcze przed wojną, zacząłem bardziej czerpać z tej postaci, z życiorysu, proste zasady tak naprawdę, to, czemu on hołdował. Taką rzeczą dla mnie zaskakującą jest, którą w rozmowach z babcią poznałem, że zanim wojna wybuchła, Udało mu się bardzo szybko dzieci jakoś wychować, dać im takie wskazówki. Ja pamiętam, jak miałem lat pięć, no to właściwie miałem zupełnie pstro w głowie, a on już na tym etapie udawało mu się pewne rzeczy ukierunkować, zwrócić uwagę tych małych dzieci, no, babcia zawsze wspomina jakąś tam biedronkę, którą prawie rozdeptała i ojciec ją zatrzymał, mówi, poczekaj, nie rozdeprz, to jest pewien łańcuch, tak, różnych organizmów, wszystkie są potrzebne, trzeba uważać, nie niszczyć bezsensownie, małemu dziecku tak to przekazał i babcia to dziś pamięta, był bardzo kochającym ojcem, potrafiącym pewne wartości przekazać, z drugiej strony, z tego co wiem, potrafił być czasami porywczy, tępił bardzo na przykład kłamstwo, jeżeli Coś się źle zrobiło, to, to tłumaczył, że powiedz mi o tym, może poniesiesz karę, może nie, zobaczymy. Natomiast no, trzeba się przyznać, nie ma żadnego takiego udawania, że samo się coś zrobiło. No i z tego co wiem, to była żelazna zasada. Jesteśmy szczerzy wobec siebie. No Był z tego co widzę otwarty bardzo na nowości, zawsze się dokształcał, no bo i studiował w Wilnie sztuki piękne, studiował też rolnictwo po prostu. Był społecznikiem, bardzo dużo się udzielał w tej lokalnej społeczności, założył straż pożarną spółdzielnię mleczarską. Starał się jakieś nowocześniejsze metody wprowadzić. Przede wszystkim założył tą spółdzielnię, ponieważ zaobserwował, że są pośrednicy, którzy kupują za bezcen mleko i przetwory i sprzedają w mieście dużo drożej, więc ominął trochę tych pośredników. Przez to no, jakby ci rolnicy, chłopi mieli znacznie lepiej w tym momencie. No sąsiedzi go uwielbiali. Jest nawet taka historia, że wujek Andrzej jak tam pojechał w 1992 roku, to jakaś pani przez pół dnia szła przez wieś, żeby oddać książkę, którą w latach dwudziestych yy, tak pożyczył, jak hodować krowy, powiedzmy. Także rzeczywiście ci ludzie tam, którzy zostali, oni pamiętali tą postać i, i dla nich był kimś dobrym, miłym sąsiadem. 1940 roku wraz z całym transportem znalazł się w Oświęcimiu. W kilka miesięcy po rozpoczęciu budowy podziemnej wojskowej siatki Pilecki rozpoczął wysyłać raporty do Warszawy. Materiały te donosili, że w Oświęcimiu Zorganizowane zostało ludobójstwo na gigantyczną skalę. Rząd polski był na alarm. Wolał o pomoc i spotkał się z obojętnością. Pilecki nie był zadowolony ze swoich osiągnięć. Przygotowywał obozowe podziemie do rozprawy z Sesmanami, Zdobył nieco broni. Miał dorobione klucze do esesmańskich magazynów. I nadal do wymarzonej przezeń walki było bardzo daleko. Raczej nie kojarzymy się z ruchem oporu. No a jednak myślę, że... Mamy prawo być dumni z tego, jaką postawę nasze społeczeństwo wówczas przybrało. Ktoś taki Polak w tym obozie był i pewien opór jednak był stawiany temu, co się tam działo. Niestety realia okupacyjnego na ziemię sprowadziły. No to widać, nawet on w raporcie o tym pisze, że wytłumaczono mu w pewien sposób, że... Nawet gdyby jakaś akcja zbrojna się udała, to właściwie co z taką masą ludzi zrobić w tym kraju? Nie można ich poupiechać po piwnicach przecież, także no, tam poklepano go po plecach i... No dobrze, dobrze się sprawiłeś, a teraz tu mamy inne rzeczy na głowie. Myślę, że to go bardzo męczyło, że jakby tym współzuwięzionym właściwie nie jest w stanie pomóc. To no straszne uczucie. W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku Pilecki wraz z dwoma obozymi przyjaciółmi uciekł z obozowej piekarni znajdujący się o dwa kilometry na zewnątrz obozowych drutów. W ten sposób obozowa misja stworzenia podziemnego ruchu oporu w Oświęcimiu została zakończona. Pamiętam tę ścianę tutaj jako małe dzieciak, gdzieś tutaj się kręciłem, to, to zawsze mnie tak troszkę przerażała, bo jest taka bez okien i duża i jednokolorowo pomalowana. Wcześniej była chyba trochę bardziej szara, teraz jest żółta. Nie miałem świadomości, co to jest do końca za miejsce, natomiast od pewnego momentu kojarzę je głównie z tym, że babcia tutaj moja przychodziła. Historia 10 pawilonu to jest głównie historia drugiej połowy lat 40. i 50., kiedy tutaj przetrzymywani byli właśnie ci nasi największy patriaci, którzy zostali później zamordowani w więzieniu na Mokotowie. Paweł Szabłowski. Biuro Edukacji Historycznej, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. On wiedział, że za to będzie kara śmierci. Na własną odpowiedzialność przyjechał do Polski, tworząc tutaj kontrwywiad, zbierając informacje o tym, co się dzieje w Polsce dla rządu londyńskiego. Mógł zostać na zachodzie, mógł być bezpieczny. Zostawiłby żonę, zostawiłby dzieci, ale tego nie zrobił. To jest pomieszczenie około 2,5 metra szerokie, 3,5 metra długie. W tej celi Witold Pilecki przebywał w trakcie śledztwa. Przebywało z nim siedmiu mężczyzn, dwóch szpicli bezpieki, którzy na bieżąco monitorowali, o czym rozmawiają, czy omawiają śledztwo, może ustalają wspólną wersję. W tej celi nie było łóżek, pana na betonie, dzisiaj mamy płytki. Więźniowie w trakcie dnia, a dzień zaczynał się już o 5 rano, nie mieli prawa leżeć. Musieli cały czas przebywać na stojące, ewentualnie w takiej pozycji półkucnej, opartej o ścianę. Było to bardzo uciążliwe, szczególnie, że byli wyprowadzani na wielogodzinne śledztwa. Pilecki był tak katowany w trakcie śledztwa, zrywano mu paznokcie z rąk i z nóg. Kiedy stał już przed sądem, tak kulił ręce, żeby żona, która była na sali, żeby nie widziała tych jego zniszczonych rąk, bo po prostu nie chciał jej pokazywać, co tutaj przeszedł. Zachowało się takie jednopamiętne zdanie Witolda Pileckiego, kiedy mówił, że Auschwitz było igraszką w porównaniu do tego, co przeżył w stalinowskim więzieniu. Więc to niech odda nam całość dramatycznej sytuacji, której polscy bojownicy o niepodległość tutaj doświadczyli. Trudny bardzo taki na pewno okres też dla rodziny, bo babcia moja nie wiedziała, jak to się wszystko skończy. No przecież poszedł list do ówczesnego prezydenta, żeby... Jednak łaskawić to się nie stało, akurat jedyny Witold Pilecki, ta kara śmierci została wykonana na nim, pomimo że oficjalnie wyrok zapadł, to nie była egzekucja typowa, tylko metoda tak zwana katyńska strzałem w tył głowy, tak bardzo ukochał tą swoją ojczyznę. To tak brzmi górnolotnie, ale tak było, tak myślę, że można powiedzieć. Walczył z jednym okupantem, z drugim okupantem i właściwie z powodów chyba głównie politycznych yy, zabili go rodacy, także no jest to taka dosyć smutna kropka w tym życiorysie, natomiast też bardzo oddająca tą sytuację w ogóle Polski. Najbliższa rodzina prosiła o wydanie ciała, otrzymała odpowiedź odmowną. Nikt nie wie, gdzie znajduje się grób Witolda Pileckiego, jednego z wielkich nieznanych bohaterów ubiegłej wojny. Pamięć o Witoldzie Pileckim na pewno przeżyła w rodzinie i za to jestem szczególnie babci swojej wdzięczny, że ją pielęgnowała przez tyle lat. Natomiast obecnie no, jest to pamięć właściwie taka trochę już narodowa. Tak? Boję się trochę, żebyśmy nie przesadzili z tym Witoldem, że już będzie codziennie konieczny. Natomiast cieszę się, że ta współczesna Polska jednak się o te osoby upomniała. No, sama historia mam nadzieję, że będzie żyła dalej i że będzie takim jasnym drogowskazem dla przyszłych pokoleń. Mówią, piszą polskie obozy koncentracyjne. My mówimy pierwsze raporty o holokauście, pierwsze na świecie. Oni mówią bond, James Bond. My mówimy Pilecki, Rocist Witold Pilecki. Był to reportaż Jakuba Tarki zatytułowany Więcej niż odwaga o rodmistrzu Witoldzie Pileckim. W reportażu wykorzystano fragmenty audycji Radia Wolna Europa z 1978 roku. Tu trójka, audycja popołudniowa. Autopromocja. Doktor Helena Pys jest lekarką i od 25 lat prowadzi ośrodek rehabilitacji trendowatych w Indiach. Mówi o sobie, że jest matką wielu dzieci i dorosłych, którym daje zdrowie, dach nad głową, miłość i szansę na nowe życie. Mamiś Dziwodaja. Zapraszam w czwartek po 17. grażna Dobroń. Autopromocja. Audycja popołudniowa 22 i 7 trójek. Dziś Dzień Mleka. Tego co słyszałem to ponoć dzisiaj jest Dzień Mleka. że mi się z tym taka... I taka przygoda. W czasach, kiedy przebywaliśmy na wsi, to taką małą łączkę za, za stawami rywnymi, czy że dla sąsiada zalit mleka dziennie i tam brałem stołeczek, wiaderko i tak mleka ściągałem. Aż którego dnia zapomniałem, czy coś tak dalej, a kroba sama przyszła pod dom. I w następnych latach, znaczy w następnych miesiącach, czy przy okazjach, jak coś nie było, to też przychodziła. No jaka dobra krasula. A tak patrzę na niebo i od południa już grążą nad nami ciemne, czarne chmury, a nie spada jeszcze ani jedna kropla deszczu. Ponoć ktoś też tęskni za deszczem. To życzę mu tu? Dziękuję panie Adamie za telefon. 2273, jeśli chodzi o pogodę u nas, no to było ładnie. Potem te ciemne chmury też krążyły, potem zaczęło padać, potem lać, potem wiało i lało, a teraz znowu jest ładnie. Ciemne chmury zniknęły. I to taka zmienna pogoda w ten długi weekend będzie podobno w całej Polsce. A jeśli chodzi o Dzień Mleka, to sprawą zajmiemy się u źródła. Za kilka minut Anna Rokicińska przymierze się do dojenia krowy. Teraz minęła 18.30, w trójce skrót informacji. Krzysztof Zyblewski. Zakaz ruchu ciężarówek, więcej patroli, drogówki i masowe kontrole. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo są dobrze przygotowane do długiego weekendu. Już od pół godziny obowiązuje zakaz poruszania się samochodów o masie powyżej 12 ton. Potrwa dziś do 22, a jutro od 8 do 22. Czy jest przestrzegane będzie pilnować inspekcja transportu drogowego. Policja zapowiada, że podczas majówki poza prędkością szczególnie sprawdzać będzie trzeźwość kierowców, a także czy zapinamy pasy bezpieczeństwa. Marek Konkolewski z Komendy Głównej zapowiada też, że policjanci zamierzają ręcznie kierować ruchem tam, gdzie będzie to potrzebne. Coraz bardziej sprawdza się ręczna regulacja ruchem na drodze krajowej nr 7. Gdy wjeżdżamy do Warszawy, widać policjantów, którzy wyłączają sygnalizację świetną i przejmują ręczną regulację ruchem, a więc tam, gdzie będą tworzyły się korki, zatory, będziemy starać się je rozładować. W zeszłym roku w czasie podobnego długiego weekendu doszło do 44 wypadków, w których zginęło 47 osób, a ponad pół tysiąca zostało rannych. Od zamachów terrorystycznych w Paryżu do Francji nie wpuszczono z powodów bezpieczeństwa 18 tysięcy osób. Mieli bądź podejrzane dokumenty, bądź zastrzeżenia do nich miały francuskie służby wywiadowcze, informuje Resort Spraw Wewnętrznych. W sumie od listopada na granicach sprawdzono około 32 milionów, miliony osób. Wprowadzony po atakach stan wyjątkowy został ostatnio przedłużony we Francji do końca lipca. 70. urocznicę odzyskania niepodległości świętuje Jordania. Obywatele nie poszli do pracy, a ulice i domy ozdobiono flagami narodowymi. W kraju, który nadal uważany jest za bezpieczny i spokojny, organizowane są festyny i koncerty. Polski ambasador w Jordanii Krzysztof Bojko podkreśla, że Jordańczycy doceniają spokój, jaki panuje w kraju graniczącym między innymi z niespokojnym Irakiem i ogarniętą wojną Syrią. W wielu miejscach widzimy flagi. Te flagi są i na budynkach, nie tylko użyteczności publicznej, ale prywatnych. I co ciekawe flagi są przyczepiane do samochodów, którymi poruszają się jordańczycy. Flagi rozdawane są wszędzie, nawet na skrzyżowaniach ulic tłumaczy Tarek. You know, flag, are... Kiedy niesiesz flagę to znaczy, że bierzesz udział w tym święcie. Wszyscy tu kochają swój kraj. Panujący w Jordanii król Abdullah podkreślił w świątecznym przemówieniu, że krajowi udało się utrzymać stabilizację podczas gdy sąsiednie państwa upadają. Jego zdaniem warunkiem rozwoju są pokój i wolność. Arabowie byli Arabami zanim staliśmy się muzułmanami i chrześcijanami, przypomniał król. W Jordanii islam jest oficjalną religią, jednak 3% mniejszość chrześcijańska ma zapewnioną ochronę wyznania. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Amman, Jordania. To wszystko, pełny serwis trójki o dziewiętnastej. Zapraszamy. Dziś w nocy temperatura od 9 stopni na Mazurach, do 11 na Podkarpaciu i do 13 w centrum i na Dolnym Śląsku. Jutro temperatura od 18, 20 stopni wokół Zatoki Gdańskiej, do 23 na Podkarpaciu i do 24 na Dolnym Śląsku. Jeśli chodzi o temperaturę, to w czwartek, piątek, soboty i niedzielę w ciągu dnia temperatura powyżej 20, poniżej 30 stopni. Tak więc będzie ciepło, tyle że poszczególne dni mogą być popołudniami, szczególnie burzowe. Trójka.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 Przejdź kup telewizory smart, laptopy, tablety, smartfony i AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny! Media Expert. Przestań marzyć! Zacznij odkrywać. Podróżuj do wielu niezwykłych miejsc dzięki specjalnym cenom Linii Emirates.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 Audycja popołudniowa, środowa, ale trochę jakby piątkowa, bo rozpoczyna się długi majowy weekend, 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Ja bym chciał się zapytać taką rzecz. Kiedy będzie ogłoszenie wyników w konkursie Euro w Trójce? A ogłoszenie wyniku mieliśmy o 17.35. O 17.38 wygrała pani Angelika, która no, zaparzała kawę w stylu komentatorskim. I jest jeszcze jedna szansa, bo ostatnia edycja tego konkursu w sobotę w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Będzie pytanie, zadanie. A rozwiązanie w niedzielę w audycji trzecia strona medalu między 17 a 19. .00. I to będzie ostatnia szansa na zdobycie medalu na mecz Polska-Ukraina na Euro 2016. Tak więc pytanie w sobotę w porannej, rozwiązanie w niedzielę między 17 a 19. .00. Zapraszamy do trójki. Niektórzy mówią, że prawdziwe i najlepsze jest prosto od krowy. Mało komu dane było spróbować. Dziś Światowy Dzień Mleka. W XXI wieku krowy doją głównie maszyny, ale zdarzają się jeszcze gospodarstwa, m.in. pani Zofii, gdzie krowy nadal doi się ręcznie. Nasza reporterka przekonała się, że nie jest to prosta robota. Mam wiadro. Mam krowę. Czyli... Spróbujemy. Matko, mm. święta. Niezwyczajna jesteś, ona jest miękka. Krótka. Nawet nie idzie. Z góry na dół. Jak się powinno dobrze krowę dojść? By jajko, by. <głosy> A ręcznie. Teraz przyciskać. Ale z góry na dół tylko. Tak. Nie to... może być od razu wszystkie palce, tylko musi być od wioskować. góry. Nie I palcami się dojść. Dobrze. Wiąckuj. Dobrze? No. Będę się młoda. Ile taka krowa daje mleka? Na jedno dojenie. Na jedno dojenie? No tato już jest na ucieleniu. Niedługo będzie się cielić. To na tam ze 3 litry da. Na raz. Ze dwa trzy litry. litry. 3 litry to jak długo się doje? 5 minut. Nawet nie. 5 minut? To ja bym to chyba ze 3 godziny spędziła. Będziemy bardziej ambitni. No, Noo. Jakoś mi leci poza wiadro. Teraz mam... Po zastępstwo, i jadę na wczas. Tak, nie, przy, ładnie, przyszłam, przyszłam krótko wydoić. No tu widzę, po mistrzowsku idzie. takie wiaderko tam pod drążki, pod to, to 7 minut. 7 minut? Prawdziwe mleko, pamiętam z dzieciństwa. Pani Anna, kucharka. Babcia jak udoiła krowę i postawiła to i śmietana była, i zsiadłe mleko, no to był smak. Oj, ziemniaki z koperkiem, jajko sadzone i zsiadłe mleko. Okraszone te ziemniaki? Nie, niekoniecznie. Wystarczyło sobie polać jeszcze tym zsiadłem mlekiem te ziemniaki było... Młody ziemniaczki z koperkiem, no cóż trzeba więcej. Tak robimy z siadła mleko? Mleko przede wszystkim musi być prawdziwe, a nie to z kartonu, bo inaczej nam się nie zsiądnie, po prostu skwasi nam się. A jak się zsiada mleko? To muszą być jakieś specjalne okoliczności czy nie? No temperatura wysoka, Jak przy kuchni stoi to szybko czy nawet... Na, na gazowej tak samo kuchance. Tam się postawi to, o, co jest dobrze, jeść, kwaski cytrynowego trochę wsypać, mama wsypuje i się zświadza, ale w takiej ciepłej temperaturze, jeszcze jak burzliwe jest powietrze, to moment jest zsiadł. Tarczy ci? Tarczy mi. Ale poradziłam sobie czy nie? Poradziłaś sobie. No i krowa zadowolona. O, o rozmowy przy dojeniu z okazji Światowego Dnia Mleka prowadziła Anna Rokicińska. Jak Państwo słyszeli, z sukcesami wydoiła krowę, czyli mleko u źródła. Wiktor Legowicz, już za chwilę ekonomię. Dzień dobry, Jestem. Panie Wiktorze. Witam. E, też e, masz doświadczenia, jeśli chodzi o dojenie? Mam doświadczenie kiedyś, jako 14-latek doiłem krowę na wsi. To jest naprawdę bardzo wielka sztuka. Czy to jest tak jak zjazdą na rowerze, że się nie zapomina? A tego nie wiem, bo nie próbowałem. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego I wypada czasem spotkać się z nim Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana Donosiła ciągle nowy zestaw win Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę Innym tyły tak, by spłacić dług I nie było mi przykro i było mi miło tak bym siedzieć mógł I więcej kręcę teraz głową Mniej więcej o połowę I mniej się tłuczę w mojej duszy I dusza mniej się dusi Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego Wypada czasem spotkać się z nim Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się by wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył więcej kręcę teraz głową mniej więcej o po połowę, i mniej się tłuczę w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową mniej więcej o po połowę, i mniej się tłuczę w mojej duszy. I dusza dusi się mniej. Ja chciałem nawet kilka słów odnośnie dnia mleka. Chciałem tylko przypomnieć, że mleko to nie tylko krowa, ale też koza. I właśnie o tak... Tak do jej Pozdrawiam. Program trzeci za 16 minut 19. Euronet Plus. Milano, Zagreb. Bruksela, Sofia. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Beata Płomecka w Brukseli, Bartłomiej Witucki, przedstawiciel BSA na Polskę w Warszawie. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry A wieczór. Tradycyjnie przegląd europejskiej prasy gospodarczej opracował Paweł Sołtys. Sześć miesięcy oddechu dla najbardziej zadłużonych o najnowszej inicjatywie holenderskich Ministerstw Spraw Społecznych i Sprawiedliwości pisze The Volkskrant. W czasie półrocznego moratorium dłużnicy nie otrzymywaliby wezwań do zapłaty, wstrzymywane byłyby też postępowania komornicze. Zamiast tego dłużnicy mieliby wspólnie z urzędnikami samorządowymi wypracowywać plan wyjścia z problemów finansowych. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od nowego roku. Plan pojawił się w związku z coraz większymi problemami Holendrów ze spłatą zadłużenia. Co piąte gospodarstwo domowe posiada zagrożenie z płatą kredyty lub jest w trakcie ich restrukturyzacji. Średni dług to około 38,5 tysiąca euro. Z kolei w prasie bułgarskiej o postępowaniu przed komisją do spraw ochrony konkurencji. Antymonopolowy urząd sprawdza, czy cztery największe sieci handlowe w tym kraju, Kaufland, Lidl, Billa i Metro Gaszenkari nie naruszają interesów producentów żywności. Chodzi o ich dyskryminację poprzez obniżanie cen podobnych produktów oferowanych pod markami własnymi sieci. Postępowanie może potrwać nawet rok, pisze Kapitał. Na pewno nie ma żadnego porozumienia kartelowego czy ustaleń cenowych z innymi sieciami. Nie mamy się czego obawiać. Przedstawiliśmy komisji pełną dokumentację, ma też ona dostęp do naszych systemów firmowych, mówi dyrektor wykonawczy Kaufland Bulgaria, Dimitar Spasow, o tym w dzienniku Kapitał w Bułgarii. Z kolei w Luksemburgu Ryanair ma problem ze związkami zawodowymi. Klienci się cieszą, pisze Luksemburger wort Loty są tanie, głównie dzięki niskim cenom paliw. Do tego irlandzki przewoźnik uruchamia od jesieni nowe połączenia, również z Luksemburga, ale związkowcy nie są zadowoleni z warunków zatrudnienia. Krytykują sposób zatrudnienia pilotów na zasadzie pracy tymczasowej lub na firmę. Sekretarz Generalny Luksemburskiego Porozumienia Pilotów ALPL Dirk Becker mówi, że dużo mniej niż połowa pilotów ma normalne umowy o pracę. Problem w tym, że te osoby nie mają żadnej ochrony przed zwolnieniem. Czy pilot zatrudniony w ten sposób zawsze podejmować będzie decyzje w interesie bezpieczeństwa podróżnych? Pyta retorycznie Becker w dzisiejszym wydaniu Luksemburger World. Przegląd opracował Paweł Sołtys. Ministrowie finansów wczoraj wieczorem stref euro zgodzili się na wypłatę 10 miliardów euro dla Grecji. Podkreślali też wielki wysiłek reformatorski Aten. No ale teraz pytanie to co dalej? No, swoje propozycje, pytanie, tak. też tylko dodam, ma Międzynarodowy Fundusz Walutowy, z którymi te propozycjami Niemcy się nie zgadzają. Tak, kluczowe pytanie właśnie, co dalej z zadłużeniem greckim. Od kilku lat słyszymy, że Grekom trzeba użyć w spłacie zadłużenia, tylko pytanie jak. Na to pytanie nie odpowiedzieli wczoraj, właściwie dzisiaj w nocy, bo to skończyło się około drugiej, to tak. spotkanie ministrowie finansów strefy euro. Wstępnie zgodzili się, że coś trzeba zrobić i, wstęp, i decyzje mogą być podjęte w 2018 roku. To o czym mówisz, ta różnica zdań była widoczna jeszcze przed spotkaniem, zresztą też wcześniej słyszeliśmy, że rzeczywiście Eurogrupa, właściwie Niemcy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, tutaj są dwa różne zdania co do spłaty długu. Oczywiście cały czas nie mówimy y o nominalnej redukcji, ale wydłużenie spłaty tego zadłużenia, bądź zmniejszenie oprocentowania. Międzynarodowy no, Fundusz twierdzi, trochę mówi o redukcji, prawda? Tak, tak, Oczywiście Międzynarodowy Fundusz twierdzi, że bez redukcji tego długu, nie ale do PKB, do PKB... Y nie da się, znaczy grecka gospodarka po prostu nie stanie na nogi i żeby mogła się rozwijać, no to trzeba ten dług częściowo przynajmniej zredukować. Niemcy mówią, że wydaje się dziwne takie myślenie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, żeby to, tego dokonywać bezwarunkowo, no bo najważniejszy jest wzrost gospodarczy, a on będzie możliwy dzięki reformom strukturalnym, a nie dzięki uldze w spłacie zadłużenia. Kluczowe też było pytanie, czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy Lutowy, który stawia ten warunek, czyli zmniejszenie w jakiś sposób zadłużenia greckiego, czy będzie brał udział w tym trzecim programie pomocowym. Warunek był właśnie taki, ulżyć Grekom w spłacie zadłużenia. Wczoraj czy dzisiaj po tym spotkaniu wiemy, że MFW będzie uczestniczył, tak. bo takie deklaracje złożył, co by oznaczało, że teraz zaczną się po prostu negocjacje żmudne, w jaki sposób tym Grekom w tym zadłużeniu no, no, Tak prawdę mówiąc, te pieniądze już są znów potrzebne w Grecji. Tak, to te, te, te 10 miliardów się bardzo szybko. Tak, zresztą te, te 10 miliardów to najpierw 7,5 będzie w połowie czerwca. Za kilkanaście dni Grecja dostanie kolejną transzę Ta. dopiero jesienią. A rzeczywiście sytuacja finansowa Grec Grecji nie napawa optymizmem i w tym w budżecie zaczynało brakować pieniędzy bardzo szybko. Zresztą większość musi pójść na spłatę zadłużenia, oczywiście. Spłatę tak, gdzieś bo... znalazłem informację, że w 2080 roku może się uda. W Grecji wyjść W 2060, tak mówisz? Wydawało mi się o 60, tak? Tak, tak. Jak 20... ja dziś widziałam, że w 2060 roku. Co, no, w taki, Jeżeli mówimy o takiej perspektywie, równie dobrze może to być 2080. Nie za naszego życia. Mm -hmm. Tak. Piractwo komputerowe. Dziś ukazały się najnowsze raporty Światowej Organizacji BESA. Przypomnę, jest to organizacja, która reprezentuje oprogramowania komputerowe. Światowa organizacja. Pan Bartłomiej Witucki, przypominamy, który jest przedstawicielem BSA na Polskę. Jest naszym gościem. Witam jeszcze raz. Dzień dobry. Panie Bartłomiej, jak jest w Unii Europejskiej? No, Unia Europejska od y, wielu raport lat... Raport dotyczy oczywiście roku 15, 2015. Tak, y, i raport obejmuje ponad 100, 110 chyba państw no i unia europejska w zasadzie utrzymuje pewien taki stały kurs zmniejszania skali nielegalnego programowania aktualnie Według tego najnowszego raportu, średnia w Unii Europejskiej wynosi 29%. I to jest spadek w, w ciągu ostatnich 6 lat o 6 punktów procentowych. I co ciekawe, też w ciągu ostatnich 6 lat, czyli trzy kolejne edycje mm -hmm. tego badania, podobny spadek odnotowała Polska, przy czym w tym roku dość spektakularny, jeśli można powiedzieć, ponieważ aż o 3 punkty procentowe. W to tej było chwili było 51%, więc... tak? Tak, obecnie 48%. Teraz 48%. 48 to jest oczywiście nadal dużo, ale można powiedzieć, że ta magiczna granica 50 punktów procentowych została przekroczona i 3 punkty procentowe daje nadzieję, że ta stała tendencja spadku, mm -hmm. którą odnotowaliśmy przez lata, nabrała nowej dynamiki. Możemy porównać się do, do Czechy, Węgier? Do Czech, do Czech chyba jeszcze Mniejszyj nie. Sąsiadów. Do Czech jeszcze nie, ponieważ tam jest skala na poziomie 33%. To nieźle. Węg Węgry 38%. Ja często wskazuję właśnie te przykłady mhm. jako państwa też postkomunistyczne, w którym jednak ta skala korzystania z nielegalnego oprogramowania jest na najniższym poziomie. Unia Europejska, jeśli przyjąć tutaj tę metodę, którą zastosowali analitycy, jest traktowana jako, jako region, Unia Europejska w tej chlubnej klasyfikacji regionów, gdzie stopa piractwa jest na najmniejszym, najniższym poziomie zajmuje drugie miejsce za Ameryką Północną. nie Niemcy yy, no bardzo i Niemcy, dobrze tak, wypadają, Niemcy, Niemcy są liderami tutaj. Było 28% przed, yy, w poprzednim badaniu, w tym najnowszym badaniu jest 22% tylko. Tak. Tak, więc tutaj Niemcy gonią Amerykanów i mnie się wydaje, że tak naprawdę to powinno dać do myślenia o tyle, że zarówno Amerykanie, jak i Niemcy to są, to są nacje bardzo pragmatyczne. A z tych badań mhm. wynika też, że oprócz, oprócz tej najważniejszej z punktu widzenia szefów działów informatyki, czyli kwestii bezpieczeństwa, to jednak takim czynnikiem, który ma największy wpływ na wdrażanie pewnych profesjonalnych praktyk zarządzania oprogramowaniem i licencjami, to są kwestią generowania oszczędności, optyma optymalizacji no finansowej. I pani Bartłomieju program antypiracki BSA zadziałał, prawda? Troszeczkę to niezręcznie mi wypowiadać się o programie, którego jestem koordynatorem w Polsce. Natomiast rzeczywiście wydaje się, że jednym z elementów tutaj z perspektywy lokalnej, który miał wpływ, to jest efektywność programu BSA. I mam tutaj na myśli nie tyle liczbę postępowań, ale przede wszystkim... Skuteczność w ujawnianiu rzeczywiście mm -hmm. piractwa w firmach na dużą skalę i tutaj mogę podać przykład, zeszłoroczna ugoda z jedną z firm z południowej Polski, potwierdzona później wyrokiem sądu, który zasądził obowiązek naprawienia szkody w wysokości równowartości 1 miliona dolarów. Drugi element, który jest niezwykle istotny wydaje się tutaj w perspektywie działań w Polsce, to jest kwestia... Powołania, utworzenia wydziałów do walki z cyberprzestępczością przy każdej, komendzie, przy każdej komendzie wojewódzkiej te wydziały zdają się naprawdę coraz lepiej już w tej chwili bardzo dobrze współpracować z wydziałami. Przypomina PP. Pan sobie, jak parę lat temu rozmawialiśmy na ten temat, jak pan to wprowadzał? Rzeczywiście tak parę lat temu rzeczywiście mówiliśmy o tym, że Zastanaw mogę mówić, zastanawialiśmy że... się, jak to się sprawdzi, czy się uda. Że policja i też z tego, co pamiętam, mogłem mówić, że być może dobrze byłoby, gdyby również w prokuraturach, w prokuraturach były, że tak powiem, wydziały czy osoby dedykowane do tego tak, rodzaju przestępczości. Tak było. No i się udało. Niestety jednak ta akceptacja dla piractwa jest w dalszym ciągu bardzo duża. Ja podam przykład... W niektórych na... krajach Unii, u nas też. Tak, ja podam przykład właśnie porównując jak przebiega aktualnie prowadzona kampania edukacyjna BSA w Polsce i w innych krajach. We Francji, w Niemczech, w Holandii, w Belgii. Kampania Fakt czy Fikcja spotkała się raczej z przychylnym przyjęciem, natomiast w Polsce być może za wcześnie jeszcze o tym mówić, bo kampania trwa. Kampania, która polega na uruchomieniu pewnego portalu, w którym są oferowane mhm. darmowo narzędzia wspierające praktykę zarządzania oprogramowaniem. Jak wynika z naszych danych, pomimo masowej skali, bo zaproszenie trafiło do ponad pół miliona firm w Polsce, zainteresowanie tymi materiałami, tymi narzędziami oferowanymi, powtórzę, bezpłatnie tak, tak. jest niewielkie. Co więcej, trafiają do mnie za pośrednictwem ogólnej skrzynki mailowej BSA, również maile z pretensjami i krótko mówiąc, dość niewyszukanymi argumentami, iż no, powiedzmy te firmy, które, którym się ta kampania nie podoba, nie chcą nic zrobić w zakresie weryfikacji, czy posiadane oprogramowanie na posiadane oprogramowanie posiadają licencję. No tak. Następne badanie? Za dwa lata. Za dwa lata. Zobaczymy, może będzie o wiele, wiele lepiej. Jeśli byłoby to kolejne punkty, trzy punkty procentowe, to na pewno byłby dowód do powód do satysfakcji. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A przy tej okazji powiedzmy, bo to Komisja Europejska chce zreformować rynek cyfrowy, to informacja z dziś, by usunąć z niego ograniczenia. Pakiet jednolitego rynku cyfrowego został właśnie dziś zaprezentowany w Brukseli. I tak. mają zniknąć przeszkody w handlu w internecie. Spodziewaliśmy się, że komisja to zaproponuje, ponieważ w grudniu wiceprzewodniczący komisji odpowiedzialny za rynek cyfrowy, Andrew Ansip, prezentował swoją strategię, co komisja zamierza w tym roku i wtedy właśnie była tam reforma rynku cyfrowego i wtedy właśnie była zapowiedź, że zakupy w internecie mają być łatwiejsze, bezpieczniejsze i szybsze i że taki projekt zostanie przedstawiony. Dzisiaj Komisja Europejska go przedstawiła, argumentując, że nie no może być tak, żeby Jednolity rynek był jednak poszatkowany na 28 krajów, bo regionalne ograniczenia powodują, że sprzedawcy często zawyżają marże albo ograniczają oferty w zależności od krajów. Wygląda to tak, że... Kupujący klient w internecie, jeżeli chce um, kupić jakiś produkt, to system od razu lokalizuje go albo po numerze karty kredytowej, jeśli dochodzi do płatności, mm -hmm. i wtedy przekierowuje go na inne strony, albo od razu po adresie komputera. No i jak słusznie zauważa wiceprzewodniczący komisji, to jest dyskryminacja ze względu na narodowość. Dlatego dzisiaj komisja zaproponowała taką zasadę sprzedawaj i kupuj jak w domu, że dla konsumentów oznaczać to będzie po prostu, że będą kupować w sklepie internetowym w innym kraju i będą traktowani jak obywatele tegoż Państwa. Jest wiele pytań i wiem, że firmy z różnych krajów mają pytania, czy to oznacza, jeśli sprzedawa jak w domu, czy to oznacza, że będą na przykład odpowiedzialne także za dostarczanie tych wszystkich przesyłek. Komisja tutaj jasno mówi, że nie. Tak samo, jak podkreśla, że różnice cen, cen mogą być, ale one będą musiały być tylko wtedy usprawiedliwione, kiedy, będą, kiedy są po prostu stosowane inne stawki podatku VAT, bo to jest możliwe. I jeszcze powiedzmy też, co może zainteresować ludzi, Polaków, Którzy mieszkają za granicą i chcą wysyłać paczki, bo w zależności od kraju, yy, taka wysyłka jest, yy, cena za wysłanie paczki naprawdę się różni. Ja widzę różnice w Belgii, tak, widzę różnice w Polsce. Tak, tak. To... czasami te różnice są, są pięci sumy. pięciokrotnie tak. wyższe w niektórych krajach i tak jest na przykład w Belgii. Teraz komisja będzie... oczywiście nie zaproponuje górnego limitu cen, ale będzie podawać będzie do wiadomości taniej. cennik opłat. Tak, będzie przejrzystość tych taryf, no i będzie większa konkurencyjność, co oznacza także w założeniu, że będą także te niższe. Przeceny. I to na razie są propozycje komisji, którymi teraz zajmą się rządy Oczywiście. i Parlament Europejski. No i teraz, była to, została nam tylko minutę i musimy o tym powiedzieć. Francja dziś strajkują kolejarze i pracownicy elektrowni. Za moment będą strajkować pracownicy linii lotniczych. Oczywiście przeciwko nowemu prawu pracy. Mhm. A w no, poniedziałek, też jeszcze dodam, zaczę zaczęło brakować benzyny na stacjach we Francji. Tak, mówiliśmy już o tym, że te strajki przebierają na sile w tamtym tygodniu, a one są już co dwa miesiące, no ale teraz jak nasz korespondent z Paryża donosi, przed stacjami benzynowymi ustawiały się, ta się no, długie kolejki, to wręcz niespotykany widok w we Francji. Tak, tak, właśnie tak. to chciałam powiedzieć, no. że można by się cofnąć, tak, pamięcią. E, więc, Musimy no, kończyć, dzieje się tak, że, znaczy, powiedzmy też tylko, że na razie prezydent Francji, mimo tych dwumiesięcznych protestów, mówi, że z tych propozycji nie ustąpi. Zobaczymy, jak będzie, oczywiście będziemy ciągle o tym informować. Dziękuję bardzo. Była Płomecka, Bartłomiej Witucki i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękuję. Euronet Plus, Milano, Zagraniczny, Sofia. Alina. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio, bardzo ważny problem europejski. Autopromocja. Wieczór świąteczny w trójce z książkami. 18. Epigonia. Spotkanie z autorem tomiku pod tym tytułem. Wojciechem Węclem, poetą z Matarni. Ten przystanek w matarnie jest niepotrzebny, bo tam nikt nie wsiada. No właśnie głównie wsiadam ja i moja rodzina. A po 21.00 sięgniemy po Cień Eunucha, najnowszą powieść katalończyka Dział Makabre. Dzień dobry. Przedstawimy zapis spotkania z pisarzem, które odbyło się 19 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Dziękuję. Zapraszamy w czwartek. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 maja, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Annę Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zeblewski. Trzej mężczyźni chcieli wysadzić w powietrze. Policyjne radiowozy wpadli na gorącym uczynku. Zostali oni tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Wbrew zapowiedziom nie rozpoczęła się kolejna runda negocjacji w Centrum Zdrowia Dziecka. Strajkujące pielęgniarki czekają. Wiemy od Pani Dyrektor, że są planowane dwie propozycje. Rzeczniczka Centrum obiecuje jeszcze dziś ciąg dalszy rozmów. Długi weekend, niemal w całym kraju słoneczny, ale burzowe temperatury zapowiadają się przyjemne. Od 20 stopni na północy nawet 25 czy 27 stopni na południu kraju. Za planowanie ataku na policjantów w Warszawie grozi im kilka lat od siatki. Do winy się nie przyznają. Trzej zatrzymani mężczyźni trafili już do aresztu. Jak informują policja i prokuratura, to oni podłożyli ładunki wybuchowe pod dwoma radiowozami zaparkowanymi w pobliżu komisariatu przy ulicy 17 Stycznia.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 Wtedy do akcji ładunki nie były atrapami, mogły zniszczyć radiowozy. Skonstruowane z dwóch butli z płynem zapalającym w środku jeszcze dodatkowy materiał, który miał wzniecić eksplozję i odpowiednio przygotowany ląd. Motywy działania zatrzymanych nie są znane, odmówili składania zeznań. Wiadomo, że są sympatykami skrajnych ruchów anarchistycznych, mówi prokurator Michał Dziekański. Zostali oni tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Grozi im 8 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, polskie radio. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie udało się wznowić negocjacji między strajkującymi pielęgniarkami a dyrekcją Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Informuje o tym rzeczniczka placówki Katarzyna Gardzińska. Zapewnia, że rozmowy jeszcze dziś będą kontynuowane. Rozmowy jeszcze się nie rozpoczęły, nie zostały wznowione, ponieważ dyrekcja Instytutu została wezwana na spotkanie poza Instytutem. Także czekamy na powrót, na wznowienie i co będzie dalej. W Centrum Zdrowia Dziecka przebywa obecnie 240 małych pacjentów. Na części oddziałów nie ma już żadnych dzieci. Wczoraj pielęgniarki odeszły od łóżek pacjentów. Na większości oddziałów chcą podwyżek i zwiększenia liczby etatów dla pielęgniarek. Szacują, że każdego dnia w szpitalu brakuje około 70 pielęgniarek. Czekają na rozmowy z dyrekcją i na propozycje, mówi szefowa Szpitalnego Związku Zawodowego Pielęgniarek Magdalena Nasiłowska. Wiemy od pani dyrektor, że są planowane dwie propozycje, dwie możliwości rozwiązania tego, co się dzieje w tej chwili w Centrum Zdrowia Pielęgniarki zapowiadają, że strajk potrwa do skutku. Złota gwiazda bohatera Ukrainy dla Nadii Sawczenko. Zwolnioną z rosyjskiego więzienia pilotkę odznaczył w Kijowie ukraiński prezydent Petro Poroszenko gratulował Sawczenko niezłomnej postawy. Odzyskaliśmy Nadiję, odzyskamy też Krym i Donbas, mówił ukraiński prezydent po spotkaniu z uwolnioną oficer. Przed wręczeniem najwyższego odznaczenia państwowego Petro Poroszenko podkreślił, że Nadia Sawczynko dzięki swojej postawie stała się symbolem. Symbolem niezłomności i dumy. Szczycimy się postawą, którą prezentowała Nadija w czasie, kiedy była zakładniczką państwa agresora, czyli Rosji, przez te długie 709 dni. Petro Poroszenko obiecał starania na rzecz zwolnienia innych ukraińskich więźniów i zakładników znajdujących się kratami u Rosjan i separatystów. O takiej potrzebie mówiła też sama Nadia Sawczynko. Po pierwsze, każdy, Będę Święty pracować na w rzecz w tego, aby jeńcy to wrócili, to żeby ci, którzy są żywi to. wrócili. Będę pracować na rzecz tego, aby Ukraina była silna, Wyrzymy, a Ukraińcy mogli żyć godnie na swojej ziemi. Z Kijowa, Paweł Buszko, Polskie Radio. Przed wyjazdem na dłuższą majówkę zatankujemy droższe paliwo. Na stacjach wzrosły ceny. Z danych biura maklerskiego refleks wynika, że w porównaniu z ubiegłym tygodniu benzyna, olej napędowy i autogaz zdrożały od 2 do 10 groszy za litr, mówi Urszula Cieślak z Refleksu. To są ceny co prawda jeszcze niższe niż przed rokiem, ale ta różnica, te korzyści, które mamy dzisiaj z tankowania w porównaniu do cen sprzed roku zaczynają wyraźnie maleć. Zdaniem urszulicie nie wykluczone są dalsze podwyżki cen paliw. Powody są dwa. Coraz droższa ropa i osłabienie złotego względem dolara. Paliwo droższe, ale za to pogoda na majówkę zapowiada się całkiem dobra. Będzie ciepło, choć miejscami burzowo. Już ich chmur w centrum i na południu, informuje synoptyk Kamil Walczak. Miejscami przelotno pada deszczu i burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 25 stopni. Lokalnie na wybrzeżu tylko 16-18 stopni. W piątek pogoda podobna może nie i markowane, okresami głównie po południu wzrastające do dużego, z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie mogą wystąpić również opady gradu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 stopni na północy do 25 stopni na południu kraju. W weekend aura się nie zmieni. Możemy spodziewać się dużej ilości słońca i wysokich temperatur, ale też opadów, deszczu i burz z gradem. To był Serwis Trójki. Sport w truce, Muszę cię poprosić o pomoc, dlatego, że siedzę tyłem do telewizora i nie będę widział, co tam się dzieje. Agnieszka Radwańska jest tuż, tuż od wygrania swojego meczu we French Open. Miałem w ogóle nadzieję, że zacznę ten serwis od tego, że zapowiem, że Agnieszka Radwańska jest już w trzeciej rundzie. Nie, jeszcze nie jest. Prowadzi wprawdzie z francuską Garcia, wygrała pierwszy set do dwóch, w, trzecie, w drugim secie prowadzi pięć do 5 do 3 i serwuje, jest bardzo blisko wygrania, ale jeszcze nie wygrała. Jeśli pokona Francuskę, to w kolejnej rundzie spotka się z rozstawioną z numerem 30 czeszką Barborą Strycową. Poza tym w turnieju swoje mecze wygrali Wawrinka, Marej i Troickie, a wśród pani Haleb, Kuzniecowa i Szafarzoła. Dodam, że w turnieju deblowym w kolejnej rundzie są Magdalinette, grająca z francuską Kornę i Marcin Matkowski, występujący w parze z Leandrem Paesem z Indii. W Giro d'Italia tymczasem bez sensacji etap miał się rozstrzygnąć na ostatnich metrach, miał więc być etapem dla sprinterów. Z drugiej strony twierdzono, że sprinterów już nie ma w wyścigu po wycofaniu się Andre Grajpela i Marcela Kitela, którzy razem wygrali aż pięć etapów. Tuż przed metą znalazł się jednak jeszcze jeden niemiecki sprinter, trzydziestoletni Roger Kluge, który wyprzedził nadludzkim wysiłkiem Włocha Filippo Pozzato, już pasowanego na zwycięzcę. W klasyfikacji generalnej nic się nie zmieniło. Nasz Rafał Majka, który przyjechał na metę na 26 pozycji, wciąż jest na szóstym miejscu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Jutro najdłuższy etap w tegorocznym Giro. Liderem pozostaje Holender Steven Krausweig w meczu bez zmian. To znaczy nie ma zwyciężczyni tego gema. Nasi piłkarze też mieli dziś pracowity dzień. Po pierwsze dwa solidne treningi, ale to akurat nikogo nie dziwi, przyznaje Kamil Glik. Wiedzieliśmy, że te 2-3 dni pierwsze będą dość mocniejsze i tutaj akurat każdy na pewno mentalnie się do tego przygotował, że będzie mocniej, więc jest to normalne, że też troszkę może w nogi siądzie, ale już od jutra praktycznie będziemy jechali cyklem po jednym treningu dziennie, więc na pewno będzie czas też na to, żeby, żeby się regenerować i żeby już być przygotowanym jak najlepiej do tych meczów nawet towarzyskich. A tak przy okazji to Kamil Glik ma w Torino nowego trenera, został nim Sinisza Michajlowicz, który wcześniej w tym sezonie prowadził Milan. Wracając do zgrupowania Barłamowie, to piłkarze mają też okazję poznać szczegóły sędziowania w zbliżających się mistrzostwach. Specjalnie z tej okazji na zgrupowaniu pojawił się sędzia Szymon Marciniak, który też przecież wybiera się do Francji. Piłkarze mogą się spodziewać szkoleń teoretycznych, ale nie tylko, zapewnia Marciniak. Będą też gierki wewnętrzne, które my będziemy sędziować. Myślę, że też spotkamy się ze sztabem, podpowiemy kilka innych rzeczy, że tak powiem, w skrócie od kuchni, które warto wiedzieć, a których nikt głośno nie powie, nie oszukujmy się. No, gramy do jednej bramki, więc też chcemy pomóc w reprezentacji przy okazji i sami z tego korzystając. A jest co omawiać. Teraz na przykład już tylko jeden piłkarz może wznowić grę ze środka boiska. Czyli nie musi być tak, że staje dwóch piłkarzy, tylko może być jeden. A jeszcze takie pytanie do ciebie. Jeśli piłkarz wybije ręką piłkę, która zmierza prosto do pustej bramki, to co się dzieje? Bramka. Właśnie, a wcześniej był rzut karny. A teraz będziesz się tłumaczyć, bo miałeś kontrolować, co dzieje się w meczu. Gem się skończył, a my nie wiemy, kto wygrał. García czy Radwańska? Zagadaliśmy się, ale to dlatego, że Bartek się pojawił, a rzadko bywa tutaj o tej porze. No i tak gadu, gadu, gadu, proszę bardzo. No jak dobrze, że no jest to kogo zrzucić. Zagadałeś Kantiego, Słuchaj, przechodzi na ciebie w takim razie, jak zacznie się mecz, nie idę, to Powiedzmy, że wygrała Radwańska. Nie, nie możemy. Bartek przyjmuje pałeczkę, spoczywa na tobie Ale to się zawsze Szydło ma pilnować. I dlatego nie ma szydło dzisiaj. I dlatego pewnie wygra Dwańska. Miejmy nadzieję. Jeśli chodzi o prognozę pogody na długi weekend, na no to w serwisie koleżeństwo już wszystko powiedziało. E, nocami temperatura od między 10 a 15 stopni i, i wieczory będą ciepłe, a kolejne weekendowe dni też ciepłe, z temperaturą powyżej 20, poniżej 30. Tyle, że przy tej wysokiej temperaturze spodziewane są popołudniowe burze. Trójka. Program trzeci. No, nic nie straciliśmy, bo grają. Przegrała Radwańska. Prowadzi 5 do Prowadzi 5 do 4. Tak, Alegam ja czekał. W audycji popołudniowej to wszystko. Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Stępień, Dariusz Pierów i Robert Kanteraj. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia I miłego długiego weekendu. Bartosz Gil na stanowisku komentatorskim. Dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry właściwie. Jak to miło Ciebie zobaczycie tej pory? Znaczy nie, żeby z Agnieszką było miło, bo Agnieszka się urlopuje, jest jej bardzo miło. Dróg zastępowy dzisiaj. Z tego, co rozumiem, to rozjeżdżacie się w zupełnie przeciwnych kierunkach, ale ona tutaj jutro będzie. A ty? No i ja nie ty mi będziesz dzisiaj towarzyszył w samochodzie.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 na przykład Papa Wierzchniego Krycia i Zolmat PV 250 o grubości 5,2 mm. Już za 7,96 za metr kwadratowy. Najlepsza oferta na rynku. Leroy Merleau. Szczegóły na leroymerleau.pl Nadchodzi. Jest coraz bliżej. Święto tej, którą kochasz najbardziej. Dzień Matki. Z tej okazji 25 maja w Lidru.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 Dzień dobry. Jeszcze raz i oficjalnie dziś program alternatywny nieco inny niż zazwyczaj. To była ścianka sprzed lat i utwór Sopot z płyty Statek Kosmiczny jako, powiedzmy, delikatna denuncjacja o charakterze nieformalnym na temat tego, gdzie Agnieszkę Szydłowską dziś można spotkać. Za chwilę ruszymy z konkursem, w którym do wygrania będą kolejne Dwa podwójne karnety na festiwal Opener, ale zanim to nastąpi, na jeszcze jedną chwilę Baletów Kosmicznych w stworzach zapraszają George Dorn Screams. Koci szlak to fragment ich nowej płyty zatytułowanej Spacja Kosmiczna. George Dorn Screams z goszczy po polsku, co w ich przypadku jeszcze ze dwie płyty temu nie było takie oczywiste. Przed tygodniem, w poprzedni wtorek Wojtek z George'ów opowiadał przed godziną zero u Tomka Rządy o tym m.in. jak dobrze było wrócić na stare śmieci do studia nagraniowego Electric Eye Kuby kapsy w Szubinie. Tam, gdzie ich przygoda z nagrywaniem muzyki zaczynała się 10 lat temu. Na bydgoską scenę powinno nam się udać jeszcze wrócić przed godziną 21. Teraz pora na konkurs. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. Open Air w Gdyni startuje 29 czerwca, czyli za nieco ponad miesiąc. Kiedyś, za moich czasów, nazywało się to lotnisko Babie Doły. Gdy ja tam mieszkałem, teraz to chyba lotnisko kosakowo. Za chwilę LCD Sound System, proszę rozwinąć ten skrót. Co oznacza LCD bez sound systemu? Już odpowiedzi wysłamy SMS-em na numer 73533, 73533. Koszt jednej takiej wiadomości to 3 zł, i 69 groszy, a regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej Trójki. Tymczasem Radwańska wygrała. LCD Sound System. Co to za skrót ten LCD? Nagradzamy skojarzenia barwne, nieszablonowe i zaskakujące i czekamy na nie pod numerem 73533 do godziny 19.50. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. LCD Sound System Tribulations to fragment ich debiutanckiego albumu wydanego w roku 2005, co niejako stawia ich w roli weteranów na openerowej scenie. Oni na upenerze także wystąpią, ale są debiutantami. Może nieco farbowanymi, ale jednak. Nazywają się ja i są z Polski. Zespół z płyty Arsenio, fragment Remik. To debutanci, jak wspomniałem, farbowani, bo maryna znany z na przykładów: Miron Grzegorkiewicz z Hauchał i Kamil Pater, dzięki któremu. Poniekąd wracamy do Bydgoszczy, to muzyk związany z contemporary, no i z quartet, quintet, sextet i z wieloma jazzowymi, czy jasowymi muzykami bydgoskimi. Jeszcze jeden zespół z Polski, także debiutanci, także farbowani, ostatnio występowali ze skalpelem w Gdańsku. Nad morze wrócą także na okoliczność festiwalu Open Air. Nazywają się Mrs. Sleepy. Zespół Missy Sleepy, tak otwiera się ich epka, którą przygotowali właśnie przed no, mniej więcej może miesiącem. Do mnie dotarła całkiem, całkiem niedawno. Po krótkim przeglądzie wykonawców, z którymi będzie można wkrótce stanąć oko w oko na openerze, wracam do innego wątku, który nasuwa mi się na myśl przy okazji zespołu Ścianka. A Ścianka otworzyła nasze dzisiejsze spotkanie. Pewnie wczesną jesienią ukaże się solowa płyta Karoliny Redz, która gra na wiolonczeli i schowała się za pseudonimem Resina. To dziewczyna, która gdyby potrafiła szarpałaby pewnie za struny gitary i wydzierała gardło przy jakichś garażowych piosenkach, ale że nie może to gra na wiolonczeli. Jej debutancki album powinien się ukazać wkrótce nakładem wytwórni Fat Cat, która budzi same pozytywne skojarzenia. Wytwórnia londyńska. Płyta jest już gotowa, ale przez radio jeszcze nie można nic z niej prezentować. Natomiast słuchacze programu alternatywnego ten album poniekąd już znają, bo Karolina. Kilka tygodni temu zagrała koncert w Trójce, właśnie jako Resina. Natomiast moje pierwsze skojarzenie z Karoliną to trasa koncertowa zespołu Paramount Styles, zespołu Scotta McLeoda i Alexisa Fleissiga z Girls Against Boys. To trasa koncertowa, która odbyła się w listopadzie 2008 roku i objęła trzy miasta. Zaczynali w Warszawie, potem Potem droga do Poznania kilku kilkugodzinna i potem jeszcze dłuższy przejazd przez e, Katowice do Krakowa. W Katowicach postój tylko na chwilę po to, żeby zabrać zespół High Places, z którymi w Krakowie wspólnie występowali. Karolina e, w tym gitarowym składzie odnalazła się doskonale, uzupełniając go ogromna na no, Nie ma nagrań z tych koncertów, ci którzy na nich byli pewnie je dobrze pamiętają. I ja za to przypominam Paramount Styles z płyty, którą wtedy promowali. We'll Styles z płyty Failure American Style. To album, który ukazał się w roku 2005, a dopiero trzy lata później panowie przyjechali do Polski popromować go na trzech koncertach. To tak naprawdę był tylko wstęp do późniejszej wizyty Girls Against Boys, którzy wrócili do Polski po wielu, wielu latach. Mam jeszcze jedno miłe tchnienie reminiscencji z tamtych czasów. Paramount Styles na te trzy koncerty wtedy do Polski przywieźli. Poza koszulkami, pamiętam szarą i czerwoną, i pamiętam je dlatego, że do tej pory je mam. Sprzedawali też siedmiocolowego singla, którego chyba nigdzie indziej, poza tymi koncertami, nie można było dostać. Single z dwiema piosenkami, jedna w wydaniu Paramount Styles na stronie A, druga Arana Epochala na stronie B. To czeski weteran sceny gitarowej, z którym. Paramount Styles i w ogóle Scott McCloud często występują. A zatem Paramount Styles z tego siedmiocalowego singla Start Burning 2 got an easy glow, you're a lightweight, painkiller, I barely feel you at all, hey Miss Detroit, you got an easy face, like Marilyn. In a place we can't trace you never had Detroit, you got an easy game. Przez resinę dziewczynę z Wielączarną Strumiosta, która występowała i poniekąd ze ścianką z Maćkiem Cieślakiem, na przykład, czy z Michałem Bielą, po Paramount Stars, to zespół, z którym też występowała, którego słuchaliśmy właśnie w dwóch ostatnich nagraniach. Do współczesności za to zabierze nas Agnieszka Oprzańska. A dzisiaj sprawdzam, co dzieje się na trasie rowerowego Domu Kultury. Teren. Kultura. Przypomnę, że śledzimy pewne szalone przedsięwzięcie, które zakłada: po pierwsze, podróż na rowerach wzdłuż granicy Polski, po drugie, warsztaty dla dzieci i nie tylko w odwiedzanych mniejszych i większych miejscowościach. O pomyśle i trasie opowiada Ulaziobę. Powstał taki pomysł, żeby przejechać Polskę dookoła na rowerach, żeby zobaczyć właśnie wszystkie miasta i miasteczka graniczne i żeby tam spotkać się z ludźmi, którzy na tej granicy mieszkają, mają ją na wyciągnięcie ręki i żeby z nimi porozmawiać po co te granice właściwie są w naszym życiu. Nam zależy na tym, żeby jechać jak najbliżej granicy się da i żeby właśnie odwiedzać te miejsca przejścia, więc na pewno będziemy również przekraczać granice, natomiast wszystkie nasze warsztaty, które będziemy prowadzić będą się odbywały po polskiej stronie, ale zależy nam bardzo, żeby uzyskać taki dialog właśnie między tym, co jest po jednej, a co jest po drugiej stronie granicy i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest tak, że że ta linia na mapie sprawia, że jak jesteśmy po jednej stronie, to jesteśmy kimś zupełnie innym niż ci po drugiej stronie, czy może jednak nie? Rowerowy Dom Kultury przemierza Polskę wzdłuż granicy, a w jakim składzie? Główny trzon naszego rowerowego Domu Kultury w trasie przynajmniej to są właśnie dwie osoby, dwie dziewczyny, czyli Zuza Kubiak i ja. Wszystko musimy mieć ze sobą. Nie jedzie z nami żaden sprzęt w postaci dodatkowego samochodu, który będzie wiózł nasze rzeczy. Musimy wszystko mieć na naszych rowerach. I jeszcze jedna ważna sprawa. Nam bardzo zależy na tym, żeby to nie był taki kilkuosobowy projekt, tylko żeby udało nam się zbudować pewną społeczność i dlatego zapraszamy do współudziału i tak naprawdę współtworzenia tego projektu, ponieważ można nas nie tylko do siebie zaprosić, jeśli mieszka się na granicy, ale można się także do nas dołączyć. Można sobie wybrać jakiś fragment naszej trasy, napisać do nas maila i pojechać razem z nami. Zapraszam i ja, a całą wyprawę można także śledzić. Gdzie najlepiej szukać? Przede wszystkim na Facebooku Rowerowy Dom Kultury albo na stronie stowarzyszenia, czyli www.zielonagrupa.pl zakładka Rowerowy Dom Kultury. Bardzo, bardzo zapraszamy. Szósty tydzień w trasie i Rowerowy Dom Kultury jedzie dalej, a my razem z nim. Agnieszka Obrzańska na rowerze. Z tego co wiem, chyba się nie wybiera, bo musi tutaj być i jutro, i pojutrze. Ale przecież to... Sama przyjemność. Przed miesiącem Grzesiek Hoffman w GH Plus prezentował gigantów niemieckiej elektroniki z lat 70 -tych. Między innymi był tam zespół Tangerine Dream i tak sobie myślę, że pewnie nie odmówiłby sobie wtedy przyjemności odtworzenia fragmentu tej płyty, która pojawi się za chwilę, ale wtedy jeszcze jej nie było. Peter Baumann, Machines of Desire, muzyk związany w latach 70 silnie z zespołem Tangerine Dream, to pierwsza jego płyta w tym wieku.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 W MediaExpert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl Włączamy niskie ceny. Czy wiesz, że częstym powodem nawracania hemoroidów jest niewłaściwa higiena? Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego środka do codziennej pielęgnacji wrażliwych okolic. Polecam żel do mycia Proctohemolan Comfort, dostępny w aptekach. Proctohemolan Comfort skutecznie oczyszcza. Do tego, co bardzo ważne, Proctohemolan Comfort działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Moim zdaniem Proctohemolan Comfort to najlepszy żel do mycia dla osób z hemoroidami. Proctohemolan Comfort.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 22-latek przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. To Paweł R. stoi za próbą zamachu bombowego we Wrocławiu. Dziennikarze TVN24 zostali zaatakowani przez mężczyzn prowadzących prace leśne w Puszczy Białowieskiej. Grecka policja usunęła imigrantów z torów kolejowych Widomeni przy granicy z Macedonią. Bombiarz z Wrocławia w rękach śledczych okazało się, że sprawcą czwartkowej próby zamachu był Paweł R., student trzeciego roku chemii na Politechnice Wrocławskiej. Piotr Kaszuwara Wiemy, że 22-latek przyznał się już do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Przesłuchanie było bardzo krótkie, trwało około pół godziny. Na razie prokuratura nie złożyła oficjalnego wniosku o tymczasowy areszt dla zatrzymanego. Ma to zrobić jutro do godziny 14. Jak udało mi się także nieoficjalnie dowiedzieć, najprawdopodobniej za poranny telefon z żądaniem okupu w postaci 30 kg złota odpowiada ta sama osoba. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj po południu w swoim domu rodzinnym w Szprotawie w województwie w Dziś usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych. Dziennikarze TVN24 zostali zaatakowani przez mężczyzn prowadzących prace leśne w Puszczy Białowieskiej. Ekipa telewizyjnej stacji przygotowywała materiał o prowadzonej na tym obszarze inwentaryzacji Puszczy i związanej z nią wycince drzew. Jak udało nam się ustalić, dziennikarze TVN24 chcieli nagrać pracę prowadzone w Puszczy Białowieskiej. Kilka kilometrów przed Białowieżą podjechali do ekipy pracującej w lesie. Na wstępie zostali obrzuceni wyzwiskami. Ekipa TVN-u odjechała więc nieco dalej, by nie przeszkadzać pracującym i stanęła po drugiej stronie ulicy. Wtedy dwóch pracowników zaatakowało dziennikarzy. Tym razem zostali nie tylko wyzwani, ale także doszło do szarpaniny i oblewania wodą. Agresji nie osłabiła nawet interwencja policji przez dziennikarzy. Rzecznik Podlaskiej Policji podinspektor Andrzej Baranowski potwierdza, że doszło do incydentu. Reporterzy planują wyjaśniać sprawę w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Aneta Gała-Burda, Polskie Radio, Białystok. Inwentaryzacja ma związek z konfliktem, jaki wywołała decyzja ministra Jana Szyszki o zwiększeniu wycinki drzew. O taką zgodę prosili ministra leśnicy, tłumacząc, że puszcza umiera atakowana przez kornika drukarza, a tysiące martwych świerków stanowi zagrożenie nie tylko dla przyrody, ale także dla ludzi. Przeciw tej decyzji Występują ekolodzy. Grecka policja usunęła imigrantów z torów kolejowych w Idomeni przy granicy z Macedonią. W tymczasowym obozie przez wiele tygodni w tragicznych warunkach koczowało ponad 10 tysięcy uchodźców, którzy domagali się otwarcia przejścia granicznego. Ewakuacja Idomeni przebiega spokojnie i potrwa co najmniej do piątku. 67 dni migranci blokowali przejazd pociągów towarowych z Grecji przez Macedonię do krajów środkowej i zachodniej Europy, co przyniosło ponad 6 milionów euro strat greckim firmom transportowym. Ich przedstawiciele twierdzą, że stracili nie tylko pieniądze, ale co gorsza zaufanie europejskich klientów, bo nie byli w stanie na czas dostarczyć towarów. Tymczasem policyjne źródła donoszą, że w nocy z Idomeni e zniknęła spora część migrantów. Niektórzy wyjechali taksówkami, inni najprawdopodobniej poszli pieszo Autostradą, aby dotrzeć do wybranych przez siebie ośrodków dla uchodźców z Aten. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Nowele Henryka Sienkiewicza rozbrzmiewały dziś w Sopocie w ramach Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. W różnych częściach miasta aktorzy czytali Janka Muzykanta, Latarnika i „Zachlebem”. Było to uhonorowanie roku Henryka Sienkiewicza. W hali Dworca Kolejowego można było posłuchać noweli „Zachlebem” w interpretacji Marii Pakulnis. Gazeta tylko policyjna doniosła dnia następnego, że na samym krańcu portu znaleziono ciało zmarłej dziewczyny, niewiadomego nazwiska i pochodzenia. Podobało mi się i według mnie można sobie lepiej lekturę przyswoić. Uważam, że łatwiej się słucha niż samemu czasem czyta, to lepiej się właśnie Ale... przyswaja. Jest to cudowna akcja, także strasznie się ucieszyłam, że właśnie tutaj, w takim miejscu, gdzie może na chwilkę ktoś przystanie i jakieś dwa, trzy słowa złapie biegnąc na pociąg i sobie uświadomi, jaki mamy rok. Cudowne wrażenia, całość jeszcze sobie przypomniałam, bo wręcz nie pamiętam już tego za chlebem. Druszające i cudowne wykonanie. Okazuje się, że para osób wzruszyła i to jest dla mnie największa nagroda. I takie przekonanie, że należy do tych pięknych tekstów różnych naszych, wielkich pisarzy wracać. Nowele Henryka Sienkiewicza czytali też Ignacy Gogolewski i Sławomir Orzechowski. To był Serwis Trójki. Jutro w całej Polsce możliwe burze i przelotne opady. Będzie nieco chłodniej. 19 stopni w Trójmieście, 22 w Krakowie, 23 w Lublinie i Warszawie, 24 w Łodzi, Wrocławiu i Katowicach. Trójka Program trzeci Zapraszamy do reklamy Browarnia Lidla poleca Najlepsze piwa z całego świata Duński Lager Piwo Karlsberg. Teraz czteropak tylko za 7,99 7,99 Czyli jedynie 2 złote za puszkę oraz wyróżniony złotym medalem M.O.C. Selection. Lekki i orzeźwiający Argus Premium. W cenie tylko 5,99 za czteropak. Tylko 5,99. Tylko złoty 50 za puszkę. Browarnia Lidla. Co tydzień coś nowego. Ponad 250 filmów z całego świata. 14 ekranów i 2536 miejsc w ośmiu kinach. Czeka na publiczność 56. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Od 29 maja do 5 czerwca w najlepszych kinach w Krakowie.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 Tu ojciec Macie i ojciec Wojciech. Zapraszamy Was na 20. Spotkanie Młodych Lednica 2000. Widzimy się 4 czerwca na Polach Lednickich, by powiedzieć głośne Amen. Niech tak się stanie. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.lednica2000.pl Patronem spotkania jest Polskie Radio. Marzysz o wakacyjnej podróży Mercedesem? Nowy Mercedes może być Twój już za 1% wartości samochodu miesięcznie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 Rock Loud Live prezentuje Kings of Leon na pierwszym samodzielnym koncercie w Polsce 8 września Tauron Arena Kraków bilety w sprzedaży na eventim.pl Patroni medialni, Wirtualna Polska, sztroer Co jest grane 24 Teraz Rock, CGM.pl magazyn Gitarzysta na koncert zaprasza Radiowa Trójka Żegnamy reklamy Trójka program trzeci Polskiego Radia program na Ha <laughs> <laughs> ha Szydłowskiej z nowej płyty Ogoinego. W jej zastępstwie, dzień dobry, mówi Bartek Gil. Zapraszam na drugą odsłonę programu alternatywnego i dorzucam jeszcze jedno nagranie od Ogoinego. chyba od wodoru. Kenijska artystka jest niezniszczalna. Jak doskonale jest zakonserwowana. Można było podziwiać choćby w trakcie zeszłorocznej edycji katowickiego festiwalu OFF. Wcześniej, w 2014 roku, swoje szamańskie obrzędy odprawiała w krakowskim klubie RE. Jej nowy album nosi tytuł On Mande. Z kenijskiego buszu do irańskich sypialni może i droga jest daleka, ale na pewno nie w programie alternatywnym. Jawasz Amini, tak nazywa się ten artysta i to nagranie otwiera kompilację Absence, Compilation of Iranian Experimental Music, płyty dostępnej u nas, wydanej przez australijską oficynę. Starszych nagrań z Jawasza można czasem posłuchać w nocy z niedzieli na poniedziałek w Radiu Teheran. Nie upierałbym się specjalnie przy tym, że to kompilacja muzyki eksperymentalnej. Taka wira nie powstawała chociażby w latach 80. za sprawą Dariusza Dolatiego. Ale w dużej mierze to nagrania takie bardziej, powiedziałbym, związane z muzyką tła. Może więcej jakiejś takiej muzyki abstrakcyjnej, nie do końca chyba eksperymentalnej, w sensie takim połamanym, w jakim, e, w jakim znaczeniu używamy tego słowa, obecnie przynajmniej tutaj w Europie. I jeszcze jedno nagranie z tej kompilacji. Artysta nazywa się Teg. E, a potem wracamy do Polski, między innymi po to, żeby rozwiązać konkurs o karnety na festiwal Opener. Spłyty Absence to kompilacja 12 nagrań przygotowanych w ostatnim czasie przez irańskich muzyków związanych ze sceną elektroniczną. Ta scena, jak pewnie łatwo sobie wyobrazić, nie jest dość silnie zorganizowana, ale istnieje i dynamicznie się rozwija, chociaż oczywiście troszeczkę pod możliwościami radarów, które byłyby w stanie taką muzykę w Iranie oficjalnie wychwycić. My wracamy do Polski, między innymi po to, żeby rozwiązać konkurs o dwa podwójne karnety na Festival Opener. Przypomnę, między 19, mniej więcej 20, a 50 czekaliśmy na odpowiedzi na rozwinięcie skrótu LCD od zespołu LCD Sound System. Przyszło wiele odpowiedzi, wybraliśmy dwie, to one. Liczę czasem drobne i lawina cierpkich drwin do zwycięzców. Będziemy się odzywać pewnie za jakieś pół godziny. Proszę cierpliwie czekać na teraz spotkanie z płytą polską. Płytą dla mnie zupełnie niespodziewaną. Mateusz Franczak, tak się nazywa chłopak, który ją przygotował. Album nosi tytuł Long Story Short. No i to faktycznie długa opowieść zebrana w krótkie formy. Płyta trwa niecałe pół godziny. Kilka lat już musiało minąć od czasu, kiedy Mateusz razem z Mironem Grzegorkiewiczem opowiadali w programie alternatywnym o płycie swojego duetu, duetu How How. Dziś Miron gra w zespole Ja, którego słuchaliśmy przed godziną 20. Teraz pora na Mateusza, który właśnie miesiąc temu opublikował swój debiutancki solowy album. Utwór Crying. To pewnie coś w rodzaju singla z tej płyty. W każdym razie do tej kompozycji powstał teledysk, który można zobaczyć w sieci. irańskiej sypialni do sypialni warszawskiej, z Iranu do Warszawy. Mateusz Franczak, album Long Story Short to jedno krótkie nagranie z tego pięknego albumu. Kompozycje Mateusza, tak delikatnie tkane, przywodzą mi na myśl solowe dokonania naszego wiecznego Outsidera, Michała Bieli. Jego kolega z Christen, Łukasz Rychlicki, wydał właśnie swój drugi album razem z zespołem Lotto. W Kristen na gitarze, tutaj także oprócz niego Paweł Szpura, znany chociażby z Harry czy Wowoki, grający na basie i Mike Majkowski, polsko-australijski, powiedzmy, perkusista, wolny strzelec, znany z wielu wcieleń jazzowych. Szczęśliwcom, którzy wygrali u nas karnet na Openera, za chwilę będę przeszkadzał telefonicznie, a całą resztę zostawiam z długim, 20-minutowym nagraniem rope z nowego albumu e, Tria Lotto zatytułowanego Elite Felin. To zdecydowanie album, który w, w sypialni nie mógłby zostać nagrany. Zofia Kruszewska i Barty Gil, dziękujemy. Do usłyszenia. to